Wejdź do środka i wypowiedz magiczne zaklęcie. Aksamitne Flat White na podwójnym espresso. Poproszę. BP. Kierujemy się Tobą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 19 grudnia. Minęła 12. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. Prezydent podpisał ustawę obniżającą wiek emerytalny. Setki ludzi opuściły zajęte przez rządowe wojska wschodnie Aleppo. Chińczycy i Amerykanie negocjują w sprawie zwrotu amerykańskiego podwodnego drona. Prezydent podpisał ustawę obniżającą wiek emerytalny. Zgodnie z nią zostanie on obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Andrzej Duda cieszył się ze spełnienia wyborczej obietnicy. Z radością na koniec 2016 roku informuję przede wszystkim moich rodaków, że to zobowiązanie zostało spełnione. Ogromnie się z tego cieszę, bo dla mnie z obecnością w polityce wiąże się wielka odpowiedzialność. To odpowiedzialność za realizację zobowiązań, które się podjęło przed obywatelami. Cieszę się, że te zobowiązania są konsekwentnie realizowane. Teraz to pracownicy będą mogli decydować o przejściu na emeryturę, mówi minister rodziny, pracy i spraw socjalnych Elżbieta Rafalska. Dzięki temu Polacy sami będą mogli podjąć decyzję o tym, czy chcą odejść na emeryturę w wieku 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni. Jest to prawo, a nie obowiązek. Ustawa będzie obowiązywała od 1 października 2017 roku. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 36-letniego producenta amfetaminy. Mężczyzna miał 13 litrów oleju amfetaminowego, kilogram gotowej amfetaminy i 670 tabletek ekstazji. Wartość narkotyków to ponad 6 milionów złotych. Centralne Biuro Śledcze Policji był na tropie mężczyzny od dłuższego czasu. Do zatrzymania doszło w jednej z, z miejscowości pod Krakowem, powiedziała rzeczniczka CBSP Agnieszka Kamelusz przewodził on w aucie kilogram gotowego narkotyku i prawie 10 litrów w postaci płynnej. Natomiast podczas przeszukania mieszkania policjanci odnaleźli kolejne 3 litry, jak również 670 tabletek ekstazy. Z takiej ilości płynnej amfetaminy można w sumie wyprodukować około 18 kg czystej amfetaminy, co po domieszaniu innych składników dałoby nawet do 45 kilo po wprowadzeniu na rynek. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla zatrzymanego. Setki ludzi opuściły zajęte przez rządowe wojska wschodnie Leppo od wczorajszego wieczora znowu trwa ewakuacja cywilów z miejsc, w których do niedawna toczyły się ciężkie walki. Proces przebiega w cieniu wzajemnych oskarżeń o łamanie porozumień przez obie strony konfliktu. Nie wiadomo dokładnie ilu Syryjczyków czeka jeszcze, by opuścić miasto, ale chodzi prawdopodobnie o około 30 do 40 tysięcy osób. To zarówno cywile, jak i rebelianci, którzy do ubiegłego tygodnia bronili wschodnich dzielnic miasta przed ofensywą rządowej armii. Sytuacja na miejscu jest dramatyczna, tak mówi mi rzecznik Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Syrii, Paweł Krzysiek, który jest teraz w Aleppo. No jest tam ciężko, jest tam bardzo ciężko. Ja nigdy nie widziałem takiego miejsca jak wschodnia Aleppo. Jest po prostu ogromna skala zniszczenia, tysiące ludzi na ulicy. Widać w ich oczach po prostu skalę tego cierpienia. Ewakuacja LEP pozostała wstrzymana w piątek w południe, po tym jak rebelianci wstrzymali inną ewakuację dwóch wiosek w prowincji Idlib. Teraz obie operacje znów się toczą, choć pojawiają się informacje o incydentach i o ostrzeliwanych busach, które wywożą Syryjczyków z obrężonych miejsc. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Po południu polskiego czasu w sprawie sytuacji w Syrii ma obradować Rada Bezpieczeństwa ONZ. Państwa członkowskie chcą przyjąć rezolucję, na mocy której proces ewakuacji mieliby nadzorować obserwatorzy ONZ. Przedstawiciele Armii Stanów Zjednoczonych i Chin przeprowadzili niezakłócone, jak stwierdzono, rozmowy na temat zwrotu amerykańskiego drona podało MSZ Chin. W czwartek chińska marynarka przejęła należące do Amerykanów podwodne urządzenie u wybrzeży Filipin. Podwodny dron, który według Amerykanów wykorzystywany był do prowadzenia badań, został przejęty na Morzu Południowochińskim. To pierwsza tego typu sytuacja związana z zajęciem przez Chiny obiektu należącego do innego państwa od lat. Ten krok spotkał się ze zdecydowanym protestem władz Stanów Zjednoczonych. Prezydent-elekt Donald Trump oskarżył nawet władze w Pekinie o kradzież urządzenia. Pentagon poinformował jednak, że porozumiał się ze stroną chińską w kwestii jego zwrotu. Dziś do sprawy odniosło się chiński MSZ. Rzeczniczka resortu Hua Ning stwierdziła, że w opinii chińskich władz sytuacja została należycie wyjaśniona. Tymczasem w chińskich mediach pojawiły się oskarżenia o szpiegostwo kierowane pod adresem amerykańskiej marynarki. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Taipei. To był serwis Trójki. Poniedziałkowe popołudnie pochmurne, ale z niewielkimi rozpogodzeniami. Na południu mglistą. Lokalnie przelotne opady śniegu, śnieg z deszczem i mrzawki. Na zachodzie 2 stopnie, na Podlasiu 2 w centrum i na południu 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując laptop Acer z procesorem Intel Core i5. W zestawie z Microsoft Office, myszką i torbą. Za 2599 zł. Oszczędzasz 200 zł. MediaMarkt.pl Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra. Daj mu do zrozumienia, aby wziął halitomin. Ktoś zostawił mi karteczkę na laptopie. To dało mi do myślenia. Znalazłam list w kieszeni płaszcza. Ktoś podrzucił mi do szuflady halitomin tabletki do ssania. I to pomogło. Suplement diety halitomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie w ustnej. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. W świątecznym wydaniu tygodnika w sieci aż 148 stron, w tym fascynujące tajemnice Betlejem, piszemy ciągi dalsze najbardziej intrygujących filmów i bardzo szczery wywiad z premier Beatą Szydło. Polecam, Michał Karnowski. RWI! RWI! rwi, rwi. 10 rwi. 10 sił RWI! Okazję w sklepach euro! 60 cali Ultra HD, Samsung, Smart za 4290, Smart TV 43 cale, Philips za 1690, tablet Lenovo za 299, smartfon Huawei Honor 7 Lite za 899 i ekstra raty 50 razy 0% w sklepach euro i na euro.pl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 Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. 7 minut po południu. Za godzinę ma rozpocząć się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim i prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim w sprawie sytuacji politycznej w kraju. Piątkowe wystąpienie, jak pamiętamy, posła Platformy Michała Szczerby w Sejmie rozpoczęło gigantyczną awanturę. Na mównicy pan poseł postawił kartkę z napisem Wolne media w Sejmie, został upomniany przez marszałka, a potem wykluczony z obrad. Posłowie Platformy roz poczęli blokadę mównicy w Sejmie. W tej sytuacji marszałek przeniósł obrady do sali kolumnowej, gdzie przyjęto budżet na przyszły rok. W tym czasie przed Sejmem demonstrowali zwolennicy KOT, blokowano wyjścia z Sejmu. Doszło do interwencji policji, kiedy to manifestujący próbowali zatrzymać samochody z posłami i premier rządu. W soboty wieczorem premier Beata Szydło w telewizyjnym wystąpieniu powiedziała m.in. krzyk sianie zamętu destabilizacja to są metody, które stały się narzędziem partii opozycyjnych. Wczorajsza niedziela również upłynęła z demonstracjami w Warszawie. Protestowali zwolennicy KODU, manifestowali zwolennicy rządu. Dziś pytań jest bardzo, bardzo wiele: między innymi, oczywiście, o konstytucyjność uchwalonego na przyszły rok budżetu z jednej strony i o stabilność polityczną państwa z drugiej, a przede wszystkim o odpowiedzialność i rządzących. I opozycji. Czy działania opozycji są uzasadnione? To pytanie na dziś, a moim gościem jest pan poseł Michał Szczerba, Platforma, poseł wykluczony w piątek. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Dzień, dobra, pan... Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Niektórzy być może nie pamiętają, że dyskusja w piątek dotyczyła budżetu, a pan chciał wprowadzić poprawki do projektu. Wyprowadził pan pana marszałka z równowagi. Może słowa, panie marszałku, kochany marszałek potraktował jako impertynencję? Trudno mi powiedzieć, jak pan marszałek potraktował te słowa, ale przede wszystkim to wystąpienie miało na celu zgłoszenie konkretnej poprawki, której byłem autorem a poprawki dotyczącej budowy sali koncertowej dla orkiestry Symfonia Warszawia przy ulicy Grochowskiej. Mhm. Jest fantastyczny projekt, który, który został przygotowany. Potrzeba wsparcia tego przedsięwzięcia z budżetu państwa. Muzyka łagodzi obyczaje. To był wstęp do uzasadnienia tej poprawki. Niestety nie stało się to możliwe. Wykluczeniem jest Sejmu, czyli tak naprawdę wykluczeniem jest obrad i zgłosowań nad budżetem państwa. No, stanowiło tak naprawdę złamanie konstytucji. Konstytucja Oj. jasno Stanowi, mm -hmm. że Sejm składa się z 460 posłów, Dużo... a nie 459. Dużo powiedziane, panie pośle, ale wróćmy do, w takim razie do regulaminu Sejmu, ponieważ marszałek, jak pan doskonale wie, ma prawo, zgodnie z artykułem 175, zwrócić uwagę, jeśli poseł odbiega od tematu, przywołać się posła najpierw do rzeczy, potem odebrać głos, potem przywołać do porządku, wreszcie może odebrać głos i wykluczyć posła z posiedzenia Sejmu. No i tak się stało. Chyba nieuprawnione... Nie <śmiech> Udawnione jest pytanie z całym szacunkiem, czy miał prawo, bo prawo miał. Myślę, że wszyscy widzowie widzieli, czy moje zachowanie, a tak naprawdę, nie wiem, 10 słów, które pan narzałek pozwolił mi powiedzieć, było uzasadnieniem dla artykułu, który dotyczy uniemożliwienia prowadzenia Sejmu. Uniemożliwienia prowadzenia Obrad, Sejmu. Obrad, tak. Obrad. Podczas mhm. każdemu posłowi przysługiwała jedna minuta na sformułowanie uzasadnienia do zgłoszonej przez siebie poprawki, pan marszałek taką możliwość nie tylko mi odebrał, ale równocześnie wykluczył mnie z obrad, czyli wykluczył mnie jako pełnomocnika również swoich wyborców do tego, żebym głosował nad budżetem państwa 2017 roku. I w tym momencie oczami wyobraźni każdy z posłów, każdy z posłów już dzisiaj Zjednoczonej opozycji zobaczył, że podobny, podobna sytuacja, podobna nieuzasadniona reakcja marszałka może spotkać każdego z nich i stąd solidarna. Solidarne działanie Zjednoczonej Opozycji, nie tylko posłów platformatelski, jak było w, pa, w Państwa zapowiedzi. spowodowało. No mojej. Mm -hmm. Pana, tak, oczywiście. Tak. Spowodowało to, że oczekiwaliśmy wspólnie od Marszałka rozpatrzenia mojego odwołania które dotychczas nie zostało rozpatrzone przez prezydium no właśnie, bo y, jeśli pan pozwoli, bo poseł wykluczony jest zobowiązany do opuszczenia sali. Pan sali nie opuścił. Zatem jeśli nie, marszałek zarządza przerwę w obradach. Tak właśnie się stało. Tyle, że w tak zwanym międzyczasie doszło do blokady mównicy. Jak twierdzą niektórzy blokady również fotela marszałka. To posłowie Prawa i Sprawiedliwości nazywają anarchią. Niesłusznie? Nie, wniosek posła... O przywrócenie do obrad, do głosowań powinien być rozpatrzony niezłocznie. To niezłoczne słowo jest wszystkim nam znane. Niezłocznie miała publikować bata Szydło w rok Trybunału. No to jest tego słowo, nie zrobiła. wiadomo, pojemne dosyć. Ja opuściłem, tak. opuściłem salę posiedzeń, byłem obecny na, na posiedzeniu sali Komisji Regulaminowej. Tam stosunkiem 9 głosów do 8 posłowie PiSu przeciwko całej opozycji podtrzymali opinie dla marszałka, ale marszałek nie, marszałek nie zwołał prezydium, żeby mogło rozpatrzyć moje, moje zwołania. A pan... Natomiast marszałek mm -hmm. zaczął prowadzić nielegalne obrady w sali, w sali kolumnowej, bez udziału posłów opozycji, bez możliwości, nie tylko mojego udziału, ale wielu posłów, którzy próbowali na to posiedzenie się dostać, dodawać na nim wnioski, takie zatłoczenie w sali, która na co dzień przyjmuje około 288 280 posłów. Rozumiem, e, że chce pan powiedzieć, nie jest, nie jest salą dla 460, ale na jakiej podstawie, proszę nam wyjaśnić, twierdzi pan, że spotkanie, posiedzenie w sali kolumnowej, jak pan to nazywa, jest nielegalne? Bo tu zdania są no. mocno podzielone. Już tak abstrahując od tych popierze, wszystkich na, emocji politycznych, porozmawiajmy popierze, spokojnie. Pan, pan marszałek, pan marszałek y, zarządził przerwę w obradach y, y, y, i nie wrócił na te obrady. Zostaliśmy poinformowani na trzy minuty przed rozpoczęciem y, y, spotkania w sali kolumnowej. Przypomnę, że w sali kolumnowej mm -hmm. podczas przerwy spotykał się Klub Prawa i Sprawiedliwości. Było to spotkanie układkowe, były śpiewane kolendy. no i nagle, rozumiem, powstał fantastyczny i bardzo prosty pomysł w głowach em, pewnie Jarosława Kaczyńskiego albo no kogo innego, e, żeby klub dla Prawa i Sprawiedliwości przekształcił się nagle w Sejm, nielegalne zgromadzenie, do którego zaprosili SMS-em pozostałych parlamentarzystów. Nie, jak, wszyscy, to, parlamentarzyst... jak to zwykle bywa, sms-em dodajmy, po pierwsze, po drugiej, była informacja na telebimie. na telebimie. Możemy oczywiście, panie pośle, dywagować, czy reakcja marszałka, wracam do tego, co pan powiedział, była adekwatna, czy też nie. No, ale to rozważanie o tyle bez sensu, że Platforma oczywiście będzie uważać, że nie. Politycy Prawa i Sprawiedliwości, że oczywiście tak. Tymczasem... Ja znaczy, przy... bym prosił pana redaktora, panie redaktorze, bo pana bardzo szanuję, żebyśmy używali sformułowania Zjednoczona Opozycja, albo Opozycja, albo Klubu Opozycji bo to nie jest działanie Platformy Obywatelskiej. Na konferencji prasowej, na której żądano przywrócenia mnie do wykonywania mojego mandatu, uh -huh. byli przedstawiciele czterech klubów, w tym klubu Kuki, wiceprzewodnicząca klubu, klubu pani, pani Poseł y, Ścigaj, więc y, to, to nie były wydarzenia, które się działy między Platformą a, a Prawem i Sprawiedliwością. To były wydarzenia y, w obronie mandatu, a później w obronie legalnego uchwalenia budżetu. Ja przypomnę, że było złożonych kilkaset poprawek. Ja sam miałem dziesięć poprawek, które chciałem wszystkie uzasadnić. Nie było takiej możliwości. Następnie Prawo i Sprawiedliwość dokonało blokowania, zblokowania wszystkich poprawek. Wszystkie poprawki zostały bez omówienia Przegłosowany negatywnie. Wrócimy, wrócimy do tego wątku i do pytania, właśnie o legalność tego sposobu głosowania. Jeśli pan pozwoli, mam nadzieję, że jeszcze w tym programie. Tymczasem przed Sejmem, przypomnijmy, gromadzą się zwolennicy kodu. No, biorąc pod uwagę, że ta manifestacja została zarejestrowana w ratuszu kilka dni wcześniej, trudno chyba mówić o takiej spontanicznej reakcji, prawda? No wie pan, ja nie sprawdzałem, kiedy jakaś demonstracja jest. Rejestrowana. Polskie Prawo, a ustawa o zgromadzeniach publicznych, która de facto eliminuje możliwość zwoływania tak zgromadzeń spontanicznych, jeszcze nie weszła w życie. Pan Prezydent deklarował, że jest za wolnością zgromadzeń. Ma cały czas szansę albo tą wystawę zawetować, albo skreorować ją do Trybunału. Zgromadzenia publiczne przed Polskim Sejmem odbywają się praktycznie codziennie prawie codziennie są jakieś zgłoszenia tego typu No i wydarzeń. z tego co pamiętam, chyba następne takie zgromadzenie zarejestrowane jest na jutro, tak. Minister Błaszczak komentował, że cała awantura z chęci storpetowania po pierwsze ustawy budżetowej, a po drugie zablokowania przyjęcia ustawy o obniżeniu emerytur byłym funkcjonariuszom SB. Co pan na to? Nie wiem, my ja do końca nie znam samej treści tej ustawy, czy ostatecznego kształtu E, tej ustawy dotyczącej e, emerytur, emerytur mundurowych. No, przypomnę tylko, e, e, że to wiarygodność jest posługi Platforma Obywatelskiej. To Platforma Obywatelska e, zaprezentowała i w 2010 roku przyjęła uchwałę, która obniżała znacznie emerytury. Wskaźnik e, tej, tych emerytur dla chociażby członków Wojskowej Rady Ocenia Narodowego, czy też innych funkcjonariuszy SB, którzy uczestniczyli w działaniach przeciwko Opozycji demokratycznej. E, e, pozbawiono nas również głosowania nad tą ustawą, a pewnie byśmy wyrazili swój pogląd po zapoznaniu się z ostatecznym kształtem. Panie pośle, czy sprawy polityczne powinny być rozstrzygane na ulicy? E, czy to na tym ma polegać, że rację będzie miał ten, kto wyprowadzi na ulicę więcej ludzi? Jeżeli nie ma możliwości funkcjonowania opozycji w parlamencie, jeżeli pan marszałek wyklucza posłów, a de facto pozbawia ich możliwości sprawowania ich mandatów, no to w tym momencie odzywa się społeczeństwo, bo kim Czym jest mandat poselski? Mandat poselski jest pełnomocnictwem. A nie nadużywa pan, eee, od... z całym szacunkiem, nie nadużywa pan by, tego argumentu, tego zarzutu? Nie, tak, raptem, nie, nie wiem, na palcach jednej ręki można by było w ciągu ostatnich dwóch dekad policzyć przypadki, kiedy posłowie byli wykluczani. No, tym razem spotkało można to tak każde, pana. Można dyskutować, każdy... czy to było adekwatne, czy nie, ale no, nikt nie wyobraża sobie chyba takiej sytuacji, że nagle na posiedzeniu Sejmu wykluczonych będzie 20-30. Mandat, czy państwo uważacie, że mój mandat jest innym mandatem niż marszałka Kuchcińskiego? Absolutnie nie. Pytanie e... tylko, czy złamał pan regulamin Sejmu, czy nie złamał pan? Nie, nie złamałem regulaminu Sejmu i chyba cała Polska wie o tym, że, e, e, że pan marszałek Kuchciński post postąpił całkowicie nieadekwatnie i powinien bardzo szybko skorygować swoją decyzję. My taką możliwość mu daliśmy poprzez mój wniosek e, o, o przewrócenie mnie do obrad i kontynuowanie obrad e, na sali posiedzeń. Przecież e, Innego warunku ze strony opozycji w tej sprawie nie było. Oczywiście z tego dnia solidaryzowaliśmy się z mediami, bo uważamy, że artykuł 61 konstytucji, czyli prawo obywateli do informowania o tym, jak działają organy państwa, w tym również parlament, jest świętością. No, wie pan tak, ale już dzisiaj słuchacze komentują i przypominają interwencję w tygodniku wprost i inwigilowanie dziennikarzy przez służby specjalne. Przyznam, że ja też nie pamiętam, by wówczas był pan tak bardzo oburzony i postulował no proszę, w sprawie wolności mediów. W, proszę zadzwonić do redakcji wprost do pana Michała Lisieckiego i sprawdzić moje komentarze na Facebooku w tej sprawie. Był pan był wówczas jednoznaczny. Mhm. Bardzo dziękuję za spotkanie. Usłyszymy się na antenie, jeśli pan pozwoli, raz jeszcze przed godziną 13. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Poseł Michał Szczerba, Platforma. Poseł wykluczony w piątek. Z obrad Sejmu jest naszym gościem. 19 minut po południu. Program trzeci. Dziś pytanie w naszym programie, czy działania opozycji są uzasadnione. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl Przeciw małpa polskieradio.pl 7 trójek na początku 22. Jeden minut po południu, program trzeci Polskiego Radia 7, trójek na początku 22. Na stronach internetowych naszego programu proszę odnaleźć audycję za, a nawet przeciw. Tam dzisiejszy sondaż. Za, a nawet przeciw. A gdzieś pytanie, czy działania opozycji są uzasadnione? Pan Dariusz, panie Dariuszu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam Pana, słucham. Ja, jak myślę, że większość ludzi w naszym kraju oglądałem dosyć uważnie to, co się działo w tego weekendu mm -hmm. w Warszawie, głównie, ale nie tylko. I chciałem powiedzieć że po pierwsze, troszkę żałuję, że w tych wszystkich przekazach medialnych w ogóle nie widać czy nie słychać głosu takich ludzi zwykłych, którzy cały tydzień ciężko pracują, a później w ciągu weekendu no, siedzą siłą rzeczy, oglądają rzeczy mało optymistyczne, czasami nawet rzekłbym, wręcz straszne. A jaki jest głos tych ludzi? Bo rozumiem, że pan do nich między innymi należy. Tak, ci ludzie chcą, powiem panu, normalności i spokoju. I to jest rzecz taka, że taki przekaz płynący wprost z podsuwanych mikro mikrofonów do osobom, które uczestniczą w manifestacjach i tak dalej w tym najgorętszym miejscu niesie przekaz szerzej mhm. do społeczeństwa, że w tym kraju jest, jest w ogóle strasznie, że tu jest jakieś oszołomienie jedno wielkie. Podczas kiedy ja mam nieodparte wrażenie, że to oszołomienie jest udziałem raptem garstki ludzi. I ta garstka ludzi wywiera rzeczywiście destrukcyjny wpływ na to, co się dzieje w całym kraju. Proponowałbym, Tak, atmosferę. żeby ten komentarz był bardziej wyważony, żeby jednak y, słuchać troszkę więcej fachowców, ekspertów, troszkę mniej ludzi zaangażowanych. Ja powiem panu tak, ja śledzę uważnie to, co się dzieje w polityce. Nie chodzę na demonstracje, bo nie mam po prostu na to czasu i zdrowia. Jak popracuję cały weekend, to chciałbym spędzić go najchętniej spokojnie w domu z rodziną. Rozumiem. I powiem De... jedno. Ale jedno tak, zdanie, panie że... Dariuszu, bo wielu słuchaczy czeka z chęcią do komentowania, tak? Tak, ja chciałem jedną jedno, jedno rzecz zaapelować do wszystkich osób, które słuchają takich normalnych ludzi, e, którym zależy na tym, że w tym kraju było spokojnie. Żeby oglądali uważnie, wyciągali własne wnioski, myśleli po swojemu i jednocześnie brali poprawki na to przy wrzucaniu w przyszłości kartki wyborczej. I nie ulegali Osoby takie, emocjom, teraz słyszymy, tak, o co goście, bardzo łatwo. Między innymi... Panie Dariuszu, Panie... umawialiśmy się na jedno zdanie. Pani Marysia komentuje, uważam, że nawet średnio inteligentny wyborca powinien się zorientować, że opozycji nie chodzi o nic innego, jak o przejęcie władzy siłą. Siedem trójek na początku 22. Panie Czesławie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu słuchającym. Na początku to życzenia świąteczne, spokojnych świąt, bez rozlewu krwi. A jakbym za, takie słowa za, za bardem e, Solidarności. Ucia, siucia, cepel jada, ucia, siucia, leper jada. I to jest piękne. Lepe, leper powiedział, że nie będzie tu wersalu. I kto to robi ten wersal? Liberałowie. A eksprezydent co robi złożu transmisyjnego na, na marcu kodu, czy tam e, przed e, Trybunałem? Śmieje się, śmieje się. To jest eksprezydent? Śmieje się z pań posłanki. A ci, co tam wygadują, te hasła, to wszystko, to się w głowie nie mieści. Co na to, co tam na to, panie Jacek. Panie Jacku, witam. Halo, dzień ja, dobry. Witam pana. dzień dobry, witam, witam pana. Witam pana. Również. No więc, no cóż, no, no, jako mamy opozycję, to już wiemy od roku, tak? Jak ta opozycja postępuje, no widać to czarno na białym. Tylko idioci nie potrafią tego odróżyć i nie chcę słuchać takich wypowiedzi przedstawicieli PO, takiego pana posła z czerwy, że on się wypowiada, że cały naród to widzi i cały naród to wie. Ten naród to, to jest również ja, mam małą Firemkę i żyję sobie spokojnie. Chcę, żeby wszyscy żyli w spokoju i nie chcę, żeby opozycja postępowała tak, jak postępuje. Bo jeżeli ja widzę, że y, zorganizowana grupa, no ewidentnie zorganizowana grupa, która y, strajkowała, czy tam no, powiedzmy strajkowała przed tym Sejmem, uniemożliwia wyjazd y, szefowi rządu legalnie wybranym posłom, rozrabiając ten czy w inny sposób, to ja się dziwię, jak ten PiS, ja mam nawet czasami pretensje, ja wiem, do czego to może doprowadzić, ale ja mam pretensje, że ta policja działała tak, jak działała, czyli w ogóle praktycznie nie działała, tak? No bo to, co to, to zrobiła, to było bardzo delikatne. No, ale było... To trzeba, no ale tak, panie było, redaktorze, ale było skuteczne. Ale nie może być tak, że nie, pre, premier rządu nie może wyjechać i opuścić, jak pan sobie to wyobraża, w innym kraju, przecież ta policja by tam demolkę zrobiła, prawda? Ostateczne pani premier Puściły, jak wiemy, gmach parlamentu 26 minut po południu Jacek Wilk, poseł ugrupowania. Kukiz 15. Trzeba powiedzieć, że reakcja marszałka Kuchcińskiego na zachowanie pana posła Michała Szczerby może była zbyt surowa. Tutaj można powiedzieć, że pan poseł Szczerba słynie z takich różnych występów artystycznych, więc być może pan marszałek w końcu stracił cierpliwość. Powiem w ten sposób. Na jego miejscu bym raczej zastosował karę finansową, a nie wykluczenie. To zresztą byłoby skuteczniejsze, jak znam życie. Najistotniejsze w tym wszystkim jest to, że mimo wszystko zastosowany środek wobec pana posła Szczerby był regulaminowy, to znaczy mieścił się w granicach regulaminu. Można oceniać jego surowość, ale na pewno był legalny. Natomiast późniejsze działania opozycji historycznej, czyli Platformy i Nowoczesnej, już w żadnym regulaminie się nie mieściły. Mówiąc krótko, odpowiedzią na ostry środek, ale regulaminowy pana marszałka Kusińskiego było złamanie prawa i złamanie regulaminu, bo blokowanie prac, Sejmu, paraliżowanie prac tak ważnego organu poprzez blokowanie mównicy jest po prostu złamaniem prawa. I powiem szczerze, dla mnie, jako dla posła, to był przykład czystego rodzaju warcholstwa. Nie waham się użyć tego słowa, ponieważ takie działania są moim zdaniem niedopuszczalne. Nie można odpowiadać na działanie ostre, ale zgodne z prawem, działaniami nielegalnymi. To jest absolutnie niedopuszczalne. Pan Piotr chyba ma inne zdanie piszące. Wykluczyć posła, ponieważ zadał pytanie. Chyba cała myśląca Polska widzi, co się dzieje. Dziennikarze powinni stanąć na wysokości zadania i przyzwoitości. Panie Zenonie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja chciałem zwrócić uwagę, że rozpatrywanie tego, tego zdarzenia, które miało miejsce w piątek, sobotę, w niedzielę, w oderwaniu od całego minionego roku, chyba jest błędem, no bo mamy teraz do czynienia z sytuacją, że opozycja, moim zdaniem, zaczęła słusznie reagować na działania podejmowane przez ekipę PiS. Jeżeli łamie się konstytucję i uchwala ustawy kolejna, jedna za drugą, które naruszają tą konstytucję tylko dlatego, że się ma zwykłą większość w Sejmie, to z drugiej strony opozycja może tylko składać ręk, ręce i mówić, że jesteśmy przegłosowani i tak się zachowywali do tej pory. Ktoś? Moim zdaniem na bezprawne działania i to wyraźnie bezprawne działania mające na celu paraliż Trybunału Konstytucyjnego. Po raz pierwszy zachowano, zdecydowano się podjąć również bezprawne działania naruszające regulamin Sejmu, ale uważam, że to jest najwyższy czas, żeby tą drogą zatrzymać ten cały Pana zdaniem. Marsz. Pana zdaniem takie działania po prostu są uzasadnione. Jak słyszę, ktoś napisał, arogancja tej władzy nie zna granic. Nie liczą się z nikim, liczą się z prawem czy z konstytucją. A oskarżenia o awanturnictwo opozycji przypominają wystąpienia chociażby Gomułki za czasów PRL-u. Pan Radosław, witam pana. Dzień dobry. Halo? Witam pana, panie Kubo. Dwie sprawy króciutkie. Pierwsza sprawa. Miałem do tej pory bardzo wysoki szacunek do pana wystąpień, natomiast... Dzisiejsze m, parę zdań Pana trochę to zaczyna zmieniać. Które spisuje zdania? Wpisuje się, się Pan trochę w e, postępowanie całej telewizji publicznej. W, teraz druga część i wytłumaczę dlaczego. Mhm. Ale e, które, które zdania Pana tak no zabolały? Właśnie, właśnie. E, które zabolały? E, dopytuję pana, szer, pan, pana Szerby, czy naprawdę e, nie poczuł do tego, że złamał regulamin. Mhm. Odsyłam do materiałów telewizyjnych, tylko nie z telewizji publicznej, gdzie te materiały zostały zmanipulowane, pocięte, ułożone według się pana prezesa, tylko do pozostałych materiałów. Panie pan Szczerba korzystałem... został poproszony o osiągnięcie kapki. Mhm. Wykonał to. Zrobił to, to prawda. Natomiast pan Kuchciński nadal y, drążył temat ślepo żeby posła w Panie Radosławie, to wszystko, co pan mówi, jest prawdą co do ściągnięcia kartki, natomiast dalej nie widzę w, w żadnym moim pytaniu czegoś niestosownego. Pan Zbigniew. Panie Zbigniewie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana. Pan, pan poseł Szczerbo jest zwykłym awanturnikiem i jest przedstawicielem nie opozycji, tylko part, partii awanturniczych, które za, zajęły sobie Sejm w niedemokratyczny sposób uniemożliwiły pracę Sejmu i zwołały y, pospolite ruszenie y, znowu oczywiście kodu, żeby wywołać awanturę. Na tydzień przed świętami Bożego Narodzenia, kiedy w Polsce są to najważniejsze dni, żeby się ludzie jednoczyli, oni wywołują awanturę, namawiają do wyjścia ludzi na ulicę. Pytam się skąd oni są i komu służą Bo nie państwu polskiemu Tylko obcym e, mocarstwom Dziś pytanie czy działania opozycji Są uzasadnione Siedem trójek Na pytanie na początku 22 Pan Grzegorz jeszcze, panie Grzegorzu witam pana Halo Dzień dobry Dzień Proszę dobry. Rzecina. Witam. E, przypominam, że to PiS wygrał zbory I ma 4 lata na rządzenie e, A natomiast e, Reakcja tych podpalaczy jest Nieadekwatna do sytuacji Nawet jeśli Maciej Słuchciński tutaj troszkę może pochopnie wykluczył posła z obrad A Platformie chciałem powiedzieć Żeby nie opowiadali takich rzeczy Że chcieli dyskutować nad budżetem Bo budżet każdy rząd Przygotowuje sobie pod siebie Także ich tutaj Propozycje i tak by nie były wzięte pod uwagę Także to jest argument nietrasny No ale opozycja Jak pan wie panie Grzegorzu Ma prawo do zgłaszania poprawek Chciałem przypomnieć jeszcze portal Kracika Nie wiem co pan pamięta gdzie tam platforma z tonami papierów weszła na mównicę po to tylko, żeby zablokować właśnie obrady. I, i to tak miałoby wyglądać między innymi. Chodziło D o zablokowanie, żeby piśnie nie uchwalił budżetu i tej ustawy dezubekizacyjnej. 29 minut pozostało do 13 Dominik Owczarek, Instytut Spraw Publicznych. W moim przekonaniu sprawa jest związana z tym, że emocje są podniesione bardzo wysoko. To dotyczy zarówno opozycji, jak i obozu rządzącego. I te emocje niestety sprawiają, że czasami działa się na granicy prawa już lub nawet dokonuje się no, przekroczenia tego prawa. I to dotyczy w równym stopniu opozycji, jak i PiSu, niestety, muszę przyznać w tym przypadku z przykrością. I trochę jest tak, że to zachowanie posła Szczerby, czy przedstawicieli opozycji, no, które było emocjonalne i można tutaj dyskutować, czy było uzasadnione, czy nie, wywołało równie emocjonalną reakcję rządzącego obozu. Niestety przybrało to formę, która no, przekroczyła granice prawa, dlatego, że no, niedopuszczenie do zgłaszania wniosków formalnych przez posłów jest ograniczeniem prawa posłów do sprawowania swojego mandatu poselskiego, więc mam poczucie, że niepotrzebnie te emocje są postawione bardzo wysoko i potrzebujemy jakiegoś rozjemcy, który pozwoli nam na neutralnym gruncie znaleźć wspólny język. Jest to z całą pewnością sytuacja niekorzystna ani dla zaufania do polskich instytucji, takich jak na przykład Sejm czy szerzej parlament, ani też nie nastraja pozytywnie, jeśli chodzi o nastawienia społeczne wobec generalnie spraw publicznych. 27 minut pozostało do 13, a moim gościem jest pan poseł Jacek Żalek, wiceprzewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości. Witam pana panie pośle, kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry, w większości komentarzy dzisiejszych prasowych nie wszystko jeszcze przeczytałem, ale przebija jeden ton. Publicyści mówią tak, sprawy zabrnęły za daleko. Dlaczego tak się stało? Nie uważa pan, że tłumaczenie, że to jest opór opozycji przed zmianami, wściekłość po utracie władzy to są, to są zbyt proste tłumaczenia. Ja powiem więcej. One są w mojej ocenie jeszcze bardziej banalne i są przejawem rywalizacji między liderami opozycyjnych ugrupowań Ryszarda Petru i Grzegorza Schetyny. Byłem świadkiem, bo siedzę w pierwszym rzędzie, kiedy przymierzeńcy jednego i drugiego naradzali się, jak postępować po tym emocjonalnym wystąpieniu części części posłów, którzy zajęli mównicę. A, czyli się, że sugeruje niecydowa... pan, że, że, że cóż, że chodzi o to, kto będzie bardziej radykalny? A może, panie pośle, przyznam, że ten mój wstęp dotyczył innego pytania i być może innego wniosku. Może przyczyną jest również takie nieumiarkowanie partii rządzącej. Nie mieliśmy nigdy takiej sytuacji, że większość w Sejmie miała jedna partia, w dodatku mająca prezydenta z tego samego obozu. No, to daje ogromną władzę, jak wiadomo, ale i zobowiązuje. Nie uważa pan? Zobowiązuje do dobrego rządzenia, a nie zobowiązuje do tego, żeby ulegać anarchii. Sytuacja, która miała miejsce w Sejmie jest sytuacją analogiczną sprzed 300 lat, gdzie dochodziło do paraliżu Sejmu przez posłów przekupionych przez obce mocarstwa. Piotr I dogaduje się z królem Fryderykiem Pruskim, żeby zablokować jakiekolwiek zmiany ustrojowe w polskim państwie, a to jest dokładnie 300 lat temu, kiedy w Warszawie dochodzi do podpisania, a później, rok później, uchwalenia na Sejmie niemem, tych, e, tego prawa, które ogranicza możliwość zniesienia chociażby liberum veto, czyli totalnej anarchii. Ale ja mam wrażenie, że... dopuściła się opozycja. Nie wiem, czy oni po prostu wzorują się na tych e, przykładach haniebnej zdrady zdrajców Polski, którzy służyli carowi I, później Katarzynie II. To, to jest coś niebywałego, że to Panie się powtarza pośle, ta historia. Panie pośle, ale ja mam wrażenie, że znaczy, my się chyba rozumiemy, tylko że pan nie chce odpowiedzieć na moje pytanie. Mnie się wydaje, że, że to nie tylko mnie, słuchaczom przede wszystkim piszącym, komentującym, że jeden ze słuchaczy zwrócił na to uwagę, postawił taką diagnozę, że ta cała sprawa z posłem Szczerbą w piątek to jest... Pewne, pewna kulminacja, pewien, pewien efekt y, ciągu zdarzeń. Y, y, można zapytać, kiedy poprawki Platformy były uwzględniane przy pracach nad ustawami? Y, abstrahując czasem od meritum, bo być może to są poprawki czasami niemądre, czasami prowadzące do Ale... roz, rozbijania obrad. Czasem dla gestu można coś uwzględnić. Panie redaktorze, Kierując się tą logiką, można by było zapytać, czemu Platforma nie przyjmowała żadnej, ale to żadnej poprawki opozycji przy budżecie. No przecież to jest absurd. Właśnie dlatego nie przyjmowała, że bierze pełną odpowiedzialność za budżet. Pan mówi Dlaczego o, o, oczekuje o, czasach, się od... o czasach, kiedy by rządziła koalicja, tak? pops tak, mhm. tak jest. Nie była żadna poprawka przyjmowana w imię odpowiedzialności za budżet. Dlaczego? Dlatego, że te poprawki z reguły no, wiązały się z tym, że trzeba było albo te środki odebrać komuś innego, albo zwiększyć deficyt. Budżet jest tak układany, żeby tego deficytu nie zwiększać. Ale to nie chodzi On, tylko oczywiście... o budżet. Panie pośle, w czasach, kiedy wszyscy no, ale mają... budżet. To prawda, ale chwilę wcześniej coś innego. W czasach, kiedy wszyscy na przykład receptory nerwowe mają na wierzchu. Marszałek Sejmu wpada na pomysł, by regulować pracę dziennikarzy w Sejmie. No, czym oczywiście wywołuje burzę. To naprawdę było tak trudno do przewidzenia, że ta burza będzie? Zmiany zasad poruszania się dziennikarzy w Sejmie są... Aż naprawdę tak istotne w tej chwili? Panie redaktorze, każda zmiana może wywołać reakcję e, i, i, i, tym bardziej, że proszę zwrócić uwagę pan redaktor wreszcie stawia tą, e, ten pomysł marszałka mm. we właściwej perspektywie. Zmiany dotyczące poruszania się. Opozycja przedstawiła to i próbuje wykorzystać to do walki politycznej jako wprowadzenie cenzury. Nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o kwestie przekazywania treści. Żadnych. Ale te I, argumenty... i każdy pretekst, Aha. każdy pretekst może być wykorzystany. Jeżeli Pan przecież pamięta dobrze dyskusję na temat 500+. Tak. Na początku opozycja mówiła, że to jest absolutnie niemożliwe, że to jest niszczenie budżetu, że to jest niewykonalne i że to jest czyste... Pop czysty populizm. Kiedy się okazało, że jednak udało się uchwalić i przyjąć przez jak torpetowała opozycja te postulaty, mówiła, nie, no ale daliście za mało, dlaczego pięć, Dlaczego a nie, nie tysiąc? tysiąc? Ale wie pan, słuchacze. Ale, słuchacze... I... ale proszę mi wierzyć, że słuchacze akurat trójki są bardzo przytomni i jednoznacznie to ocenili. Wracam jednakowoż do mojego wątku. Nie ma pan wrażenia, że sami prosicie się o ciosy? W czasach, kiedy PiS oskarżony jest na przykład o dławienie demokracji, państwo wpadają na pomysł, by otwierać ustawę o zgromadzeniach. I do dokonywać tam zmian. Ustawa była aż tak pilną sprawą? A, niestety nie byłem jej pomysłodawcą i trudno mi jest oceniać, czy była tak pilną, czy A, nie była pilną. Czyli w Natomiast tym wypadku też ma pan, pan wątpliwość do sensowności nie, otwierania nie, to nie jest, to tej kwestia, ustawy? Nie, to jest, to jest kwestia tego, że w tej sytuacji, jeżeli pan uzna, że był tam chociaż cień ograniczenia praw opozycji, Przyjąłbym tą logikę, bo pan mnie pyta, czy ona była mm, pilna. Nie rozumiemy konach, się, że ona nie była pilna. Nie rozumiemy ona, się, bo ona nie, w żaden sposób nie wpływała mm -hmm. na prawa opozycji. Natomiast opozycja to nie... uznała, że wykorzysta, twierdząc, Proszę zwrócić uwagę, tam jest mhm. mowa o kontrmanifestacjach, o to, żeby kontrmanifestacje nie przeszkadzały manifestacji. Ale panie pośle, ja by, by z, miałem audycję na ten temat, więc zadałem sobie nawet trud i przeczytałem dokładnie te poprawki. Te to, ale to opowiadam. Ale to też nie o to chodzi. Chodzi o to, jaki przekaz potem opozycja skutecznie przekazuje wyborcy. I jeszcze nie. jeden I... przykład, jeśli pan Proszę pozwoli. Mnie. Uchwalenie to jest na manipulacja, przykład... a nie przekazywanie informacji. I tu się zaczyna problem. Bo zmanipulować można wszystko. Tak jak można było się położyć po... Przed samochodem pani premier, gazu. tak? To mm -hmm. tamten bardziej no, słynniejszy tak, przypadek, no, gdzie jeden kom, kom, z Komiczna sytuacja, tak, to prawda. chociaż a media przedstawiły to jako zamach, jako użycie gazu łzawiącego przez policję. Niekoniecznie, no przy... ponieważ, ponieważ wyborca w, w postaci, tak to. W postaci y, internautów natychmiast sprawę rozstrzygnęli. O, oczywiście, ale że jeszcze tak. jeden, jeden jeszcze przykład, ale to nie jeśli pan pozwoli. Ale koniec internauci są od tego, żeby y, obnażać y, ne, kłamstwa, manipulacje telewizji, to telewizja, mając pewne nagranie, no, powinna. Obiektywnie przedstawiać, tym bardziej, że było to ewidentne no, nawoływanie do, do takiego nieposłuszeństwa. Tutaj ta współpraca między niektórymi mediami a opozycją. A i, i nasze doświadczenia historyczne pozwalają wyciągać takie wnioski, które budzą niepokój. No, wie Pan, sytuacja jest taka, że obie strony, jak to zauważają słuchacze, mają swoje media, ale jeszcze jeden wątek, jeśli Pan pozwoli. Uchwalenie budżetu, ta sprawa z piątku, czy to było konieczne w miniony, w miniony piątek? Otóż nie było konieczne. Projekt budżetu, jak wiadomo, został złożony w Sejmie 30 września. Zgodnie z artykułem 225 Konstytucji, Sejm ma cztery miesiące na przekazanie. Pokazanie budżetu prezydentowi, zatem ten termin mija 31 stycznia. Po co zatem ten pośpiech? Budżet był uchwalany zawsze przed świętami, jest to zwyczaj taki parlamentarny. I trzeba pamiętać, że i ostatnie posiedzenie przed styczniem. I zostały tylko jeszcze dwa posiedzenia w styczniu, tak? Mm -hmm. Więc gdyby były jakieś wątpliwości, trzeba pamiętać, że jeszcze Senat musi, obraduje, czyli zgłasza poprawki. To lepiej mieć czyli taki margines jeżeli... bezpieczeństwa, tak? Ale nie, no wtedy byśmy pozostawili Senat bez możliwości zgłaszania poprawek. Ja wrócimy do rozmowy. Bo to jest Senat teraz na następnym posiedzeniu, my przyjmiemy poprawki Senatu mm -hmm. i będzie ostatni moment do podpisania, więc moim zdaniem to było zwyczajowo W parlamencie przed Bożym Narodzeniem był uchwalany Przyjmowanie budżet. budżetu. Panie pośle, wrócimy do rozmowy za kilka minut, jeśli pan pozwoli. Bardzo dziękuję. Poseł Jacek Żalek, wiceprzewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości, jest moim gościem. 17 minut pozostało nam do 13. Moim gościem jest pan dr Grzegorz Piotrowski, konstytucjonalista, wykładowca akademicki, Uniwersytet Warszawski. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry, jedno z Ryszard Piotrowski. Przepraszam, Ale nic nie szkodzi. Bardzo pana przepraszam. Nie wiem, tak, nie przepraszam. wiem skąd mi się wziął ten, ten, ten Grzegorz. Mi ta postać Grzegorz, ale też też. Panie profesorze, jeśli zachowamy tryb związany z zawiadomieniem posłów, można obrady Sejmu przenieść do sali kolumnowej z sali plenarnej Sejmu? Tak, można, tylko trzeba spełnić pewne konieczne warunki, które pozwolą... Sprawić, żeby to zgromadzenie w innym miejscu niż w sali plenarnej miało cechy Sejmu. A jakie to cechy w takim razie? No, jeśli, jeśli Sejm jest w ten sposób wybrany przez obywateli, że są tam ugrupowania opozycyjne, to one muszą być reprezentowane i musi być stworzona pełna dostępność. Sali obrad dla opozycji, jeżeli ona istnieje w Sejmie. Mm -hmm. I po drugie, musi być pełna dostępność dla mediów oraz dla obywateli chcących obserwować te obrady, względnie nagrywać ich przebieg. Te e, obrady, były, ruchu, obrady były niezbędne. Obrady były transmitowane w tym przypadku, choć oczywiście zapewne by posłowie, przedstawiciele partii opozycyjnych e, będą podnosić argumenty związane z, z funkcjonalnością, czy też brakiem funkcjonalności e, sali kolumnowej, do której być może wszyscy po prostu nie zmieściliby się. To w takim razie nie można ich tam pomieścić, jeśli się nie mieszczą i nie można przenieść. Praktyka pokazuje, że w 2010 roku, 12 sierpnia, Sejm obradował w sali kolumnowej z udziałem opozycji. I e, jeśli chodzi o tę drugą kwestię, to nie jest wystarczająca ta transmisja, którą mamy, to znaczy transmisja w internecie, mm -hmm. czy transmisja przy pomocy kamer monitoringu wewnętrznego. Parlamentarnego, tak. Tak, ponieważ, ponieważ Konstytucja mówi o tym, że prawo do uzyskiwania informacji obejmuje wstęp na posiedzenia z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu bezpośrednio, a nie za pośrednictwem urządzeń monitorujących czy transmisji internetowej. Zatem Panie Profesorze, czy przyjęcie budżetu w takich okolicznościach Pana zdaniem było legalne? Moim zdaniem nie, nie można było przyjmować budżetu w ten sposób, w tym trybie i w takiej formule, którą zastosowano, jeśli chodzi o sposób głosowania, ponieważ parlament jest instytucją, w której 230 posłów, czy nawet 234 posłów nie może wyeliminować Opozycji. No, to akurat dlatego, że... nawet chyba 236. Czy nawet 236, bo, yy, bo taką, czy nawet... taką liczbę by, by słyszałem, ale kworum tu, ponieważ, tu chodzi o kworum. Kworum było. Tak, ponieważ wszyscy posłowie, zarówno większości, jak i opozycji, są przedstawicielami narodu i mają ten sam status. W związku z tym, yy, takie rozwiązanie organizacyjne, które no, faktycznie. Ogranicza nie, parlament, ogranicza Sejm do takiej niewielkiej grupy nie, nie, posłów opozycji, która tam by ewentualnie była obecna, a innych tam nie ma, nie spełnia tych konstytucyjnych warunków. A rozumiem, regulamin Sejmu w artykule... 189, jeśli dobrze pamiętam, przewiduje reasumpcję, czyli powtórzenie głosowania. W tym wypadku. Nie, reasumpcja to nie jest powtórzenie głosowania. Reasumpcja to jest powtórzenie głosowania tylko wtedy, mhm. kiedy wniosek złożyło 30 posłów. posłów i kiedy posiedzenie nie zostało zakończone, ponieważ tu są ograniczenia mhm. przewidziane. no Nie można sobie nagle Przypomnieć, że jednak e, głosowanie budzi wątpliwości, czy wynik głosowania budzi wątpliwości e, i e, regulamin tutaj przewiduje, że wniosek może być zgłoszony wyłącznie na posiedzeniu, na którym głosuje się głosowanie. Czyli mamy kłopot? Myślę. No, jeśli chodzi o reasumpcję, to to rozwiązanie... Czy wchodzi w grę? W moim zdaniem nie wchodzi w grę. Panie doktorze, bardzo dziękuję za te wyjaśnienia i dziękuję za rozmowę, bardzo za spotkanie. Proszę. Doktor Ryszard bardzo Piotrowski, konstytucjonalista, kłaniam się, Uniwersytet Warszawski był moim gościem 12 minut, pozostało do 13. Paulina Henning-Kloska, posłanka nowoczesnej. Nie możemy pozwalać na to, żeby marszałek Sejmu działał ponad prawem, a niestety właśnie tak stało się w piątek. Opozycja chciała szybko ten problem rozwiązać. Domagaliśmy się jedynie przywrócenia do obrad e, nie bezpodstawnie wykluczonego z tych obrad posła opozycji. Nie możemy się na to godzić, ponieważ dziś zgoda na wykluczenie tego posła może skończyć się tym, że z następnego posiedzenia pan marszałek wykluczy 50 posłów zupełnie bezpodstawnie, a Prawo i Sprawiedliwość będzie mogło zmieniać sobie lekką ręką konstytucję, więc na takie postępowanie nic z naszej strony zgody nie będzie. Problem można było rozwiązać bardzo szybko. Marszałek nawet zdając sobie sprawę chyba z tego, że po prostu popełnił błąd, można było szybko problem rozwiązać, bo marszałek chciał cofnąć się w swoją decyzję i przywrócić poskład obraz, no ale niestety w to wszystko wkroczył poseł Jarosław Kaczyński i powiedział bezwzględne nie. Więc jeżeli ktoś tu chce grać bezwzględnie, to nie opozycja, tylko poseł Jarosław Kaczyński. 11 minut pozostało do 13. Krótko pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. halą. Witam serdecznie. Dzień dobry Krzysztof mówi, tak. Ja tak szybciutko chciałam powiedzieć, że absolutnie jestem za tym, co robi opozycja, a wręcz, a wręcz nawet uważam, że troszeczkę za mało robi, bo tak jak na razie wygląda na to, że co PiS chce, to robi. Czyli ta opozycja tak jakby mało trochę działa. Ja uważam, że powinni jeszcze bardziej działać. I jeszcze na koniec chciałem powiedzieć, że absolutnie to głównie do pani Szydło, która twierdzi, że to opozycja namawia ludzi do tego, żeby wychodzić na ulicę. Nie pani premier. To PiS namawia nas na to, żebyśmy wychodzili na ulicę. Zdania są ważne. podzielone. Pozdrawiam pana opozycja. Ktoś napisał, TZ podpisany postanowiła po prostu dokonać zamachu stanu. Postanowiła zablokować budżet y, y, y, państwa. Opozycja, która straciła władzę, kontynuuje słuchacz i przywileje, postanowiła obalić legalnie wybrane, mający wciąż około 40% poparcia rząd. Pani Maju, witam panią. Halą? Ja bardzo krótko, tylko powiem, bardzo że... M, bardzo krótko, bo obiecałam. Tylko powiem, że nie wiem, czy to głosowanie nie powinno być imienne. To można się ekspertów zapytać, bo to jest kwestia bardzo istotna. A dwa, to nie wierzę w motywację opozycji pana Petrus, nowoczesnej, który jest białym kołnierzykiem, pana Schetyny, który zapomniał o aferze hazardowej, że, który poniekąd ma swoje, swoje jakieś e, e, powiązania, że e, jeżeli pan kłopotek jest w telewizji rano, informacyjnej, nie będę reklamować kanału, i mówi, że coś się będzie działo w Sejmie i wszystko jest sztucznie zaplanowane i nowoczesna i PO emocjach Polaków, nie licząc się z demokratycznymi wyborami w tamtym roku, no to przepraszam, to tak jakby nie wiedzieli, jakie ma korzenie Solidarnościowa. Specjalista Pani Maju wypowiedział się kilka minut temu Pan doktor Piotrowski zdaniem konstytucjonalisty reasumpcja w tym przypadku, który obserwujemy jest po prostu niemożliwa. Olgiert Annusewicz, Ośrodek Analiz Politologicznych, Uniwersytet można powiedzieć, że zachowanie opozycji jest trochę przesadzone. Natomiast jest to reakcja na zdecydowanie przesadzone zachowanie marszałka kuchcińskiego, który wykluczył posła szczerbę w zasadzie za nic, bo pierwsze ostrzeżenie dostał za kartkę. Przy drugim ostrzeżeniu ta kartka już została zdjęta, a mimo to dostał ostrzeżenie, a trzecie ostrzeżenie i de facto wykluczenie dostał zapowiedzenie, kochany panie marszałku muzyka łagodzi i obyczaje. I to był ten efekt motyla. Ten motyl, który ruszył skrzydełkami i powodował e, całą lawinę zdarzeń, która jeszcze się zresztą nie zatrzymała. Natomiast też proszę zrozumieć, że to, co robi opozycja, jest no, wykorzystywaniem chwili, łapaniem wiatru w żagle. Dostali szansę, żeby się zjednoczyć w taki sposób, który będzie wiarygodny dla wyborców, tychże partii, które się jednoczą. No, a poza tym no, trochę jest tak, że opozycja walczy o władzę i to jest e, normalne w każdym demokratycznym systemie. I opozycja dostrzegła, że słabość Marszałka, spowodowała jego nademocjonalną reakcję, co z kolei otworzyło dla nich pole do tego, żeby walczyć o wsparcie obywateli. I co ciekawe, to wsparcie obywateli dostają. Natomiast... To nie zmienia faktu, że wszyscy w tej sytuacji przesadzają i że wyjście z sytuacji, która na dzisiaj wydaje się być patowa, polega na tym, że każdy z jej uczestników musi zrobić krok do tyłu. W przeciwnym razie będziemy mieli kolejne eskalacje i nic z tego dobrego nie wyniknie. Za 7 minut 13. Ponownie pan poseł Michał Szczerba, Platforma. Witam pana, kłaniam się. Witam państwa, dzień dobry. Ponownie pan poseł Jacek Żalek, klub Prawa i Sprawiedliwości. Witamy również. S Słyszymy się, panie pośle. Dziś na pytanie, tak, czy nie. działania opozycji są uzasadnione. 57% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 43% twierdzi, że, że nie. Pan poseł Michał Szczerba. Co dalej? Jak uspokoić sytuację? No, przepis na uspokojenie sytuacji jest bardzo prosty po tym kryzysie, który wywołał pan marszałek. Bo przede wszystkim e, jutro wznowić e, obrady, taka mogli, taka, abyśmy mogli po tej ogłoszonej na sali posiedzeń przerwie przejść do głosowania i przedstawienia poszczególnych poprawek, przyjąć w sposób legalny budżet państwa na przyszły rok. Nam wszystkim na tym zależy, żeby ten budżet nie tylko był uchwalony, ale był uchwalony w sposób prawidłowo, prawidłowy. A następnie apelujemy do pana marszałka, żeby wycofał się z tego zarządzenia, które powoduje, iż od 1 stycznia Obecność mediów w Sejmie będzie znacznie ograniczona. no Czym tak naprawdę ogranicza prawo konstytucyjne obywateli do, do rzetelnej informacji formalnie, w przebiegu obrad? Formalnie wniosek o reasumpcję został zgłoszony? No, wie pan, no nie może być złożony wniosek o reasumpcję, skoro my uważamy, że jesteśmy w momencie przerwy. Czyli my oczekujemy... To nie ma, żadnego, to nie ma żadnej okupacji sali posiedzeń. My po prostu... Jesteśmy w sali posiedzeń, bo pan marszałek ogłosił przerwę i czekamy na wznowienie obrad. Dajemy panu marszałkowi szansę do wycofania się z naprawdę błędnej decyzji i chyba no, trzeba być naprawdę osobą bardzo nierzetelną, żeby, żeby autoryzować tą, to działanie marszałka, no, które jest po no, prostu karygodne, tak naprawdę i de facto powoduje, że marszałek stracił moralne prawo do pełnienia tej funkcji Pan jak poszedł... najczęściej powinien się jej je, je rzec. Pan poseł Jacek Żalek, strony sporu są w stanie rozmawiać? rozmawiać jesteśmy w stanie oczywiście, tylko ja widzę, że w ogóle... Tylko co z, e, z tego wyniknie, tak? Tylko, że jeżeli mówimy różnymi, tym samym językiem, ale opisujemy rzeczywistość w zupełnie inny sposób. Ja byłem świadkiem rywalizacji a... E, dwóch ugrupowań opozycyjnych a w zasadzie liderów. Jeden zajął Mównicę, drugi zajął a, w związku z tym po naradzie uznał, że tak błyśnie i zajął fotel marszałkowski. Marszałek chciał ratować sytuację, zwołał konwencję seniorów seniorów i zaproponował, że jeżeli będzie możliwość kontynuowania obrad Sejmu, to on oczywiście wznowi te obrady. Jeżeli nie, no to będzie, będzie w takim razie kontynuował je a w sali i, gdzie nie ma gdzie nie ma gdzie gdzie gdzie sala nie jest okupowana. Pierwszy raz to jest bez w historii Polski, a okupowano nie tylko mównicę, co robiła wcześniej samoobrona i zdarzało się posunięcie zrzeszonym, którzy byli wyprowadzani wreszcie przed marszałków z platformy, znaczy wykluczani do Sejmu nawet e, przy asyście straży marszałkowskiej, a, ale pierwszy raz w historii Polski e, został zablokowany fotel marszałka. Znaczy, od, fundamentalne, parlamentarne zasady zostały e, pogwałcone. E, nawet e, kiedy był tutaj e, protektorat e, carski, e, to nie ośmielono się tego miru marszałka naruszyć. Dyscyplinowano posłów, ale nigdy nie, nie ośmielono się naruszyć. Panie pośle, a nie ma pan, praw marszałka, nie no, ma pan wrażenia, że te nie te wyjścia. Te relacje między partią rządzącą a opozycją polegają na tym, że nawet jeśli jedna strona wobec drugiej ma wątpliwości dotyczące czy łamania regulaminów, czy łamania prawa, odpowiada de facto tym samym. To, to, to nie jest to jest dobra droga, chyba. E, panie redaktorze, żeby e, uchylić się od skutków swoich zachowań, niestety koledzy z opozycji dopuścili się kilku kłamstw, które mają usprawiedliwiać ich nieobecność w sali kolumnowej. Zostali prawidłowo zawiadomieni, że e, te obrady są przeniesione do sali kolumnowej i została podana godzina, kiedy będą mogli wejść. W związku z tym, co wymyślili posłowie co zresztą było szeroko komentowane przez media, uznali, że będą wchodzić wejściem, które, które jest wejściem awaryjnym i nie było możliwości wejścia na salę kolumnową. Tam, gdzie było główne wejście, gdzie czekali na nich, czekały na nich szeroko otwarte drzwi, pojawiło się raptem kilku posłów, którzy rzeczywiście wchodzili, wykrzykiwali, próbowali uniemożliwiać spotkanie jest... marszałkowi, ale kiedy zorientowali się, że to nie przynosi żadnego efektu, wychodzili. Kilku posłów zostało i razem z, z, z naszym klubem głosowali. Teraz nas myśmy czeka, mieli tam panowie. spotkanie klubu i dyskutowaliśmy nad tym, jak rozwiązać ten kryzys. Marszałek zaproponował na Prezydium klubu takie rozwiązanie no, i ciąg dalszy oprobaty parlamentarnej. Ciąg dalszy, panowie, nas na pewno nastąpi. W tej chwili podejrzewam, no, tu nie trzeba podejrzewać, to pewne, że czeka nas wielomiesięczna dyskusja nad legalnością bądź nie przyjętego budżetu. Ja, ja bym budżetu. chciał naszych słuchaczy Ale zapytać, jedno zdanie, jak, bardzo pan, proszę. jak pan poseł Żalek głosował w konkretnych poprawkach, między innymi w poprawkach, które ja zgłaszałem, bo wyniki tych głosowań imiennych nie są znane. Nie było tam stworzonych. Jakichkolwiek warunków do tego, żeby w sali, która, w, której było, w, której, w której na co dzień funkcjonuje 280 krzeseł, zmieściło się tam 460 posłów. Poza tym na sali. Ale dziś już pan nie... poseł Żalek nie odpowie. Panie Ale, pośle. to ja nie wiem dlaczego. Pan na sali... sali, na sali, na sali gdy pan poseł było... przyszedł, to by mógł głosować. Tak no, panowie, to, czy, którzy głosowali, panie nie panowie dostałem, ciąg dalszy nie, przyszli, z tych obrad, no, nie... nie mieli warunków do głosowania. Ciąg dalszy tej rozmowy, być może w następnym programie. Bardzo dziękuję za spotkanie. Poseł Michał Szczerba, poseł Jacek Żalek. Na antenie trójki, a my usłyszymy się jutro. W południe obecność obowiązkowa.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 i paliwo lub prób zakupy na stacjach Lotos i Lotos Optima. Szczegóły i regulamin na wygrywanie.lotos.pl Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę.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 W pasu prezydenckim spotkanie Andrzeja Dudy i Jarosława Kaczyńskiego. PO składa wniosek do prokuratury dotyczący zachowania marszałka Sejmu. Dramatyczna sytuacja w Brygadzie Lotnictwa Marynarki Wojennej w Gdyni. Żołnierzom pozostały do dyspozycji tylko cztery śmigłowce. W Pałacu Prezydenckim powinno właśnie rozpoczynać się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim. Celem rozmowy polityków jest zażegnanie kryzysu parlamentarnego. Przed Pałacem Prezydenckim jest Agnieszka Drążkiewicz. Czy politycy PiSu przyjechali już na krakowskie przedmieście? Tak, dosłownie w tej chwili wjechały dwa samochody z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Chwilę wcześniej do Pałacu Prezydenckiego wjechał też marszałek Marek Kuchciński. Tak jak mówiłeś, ta rozmowa Andrzeja Dudy z Jarosławem Kaczyńskim, Markiem Kuchcińskim e, będzie dotyczyła właśnie zażegnania kryzysu parlamentarnego i będzie też kończyła serię spotkań głowy państwa w tej sprawie. Prezydent wczoraj rozmawiał na ten temat z liderami partii opozycyjnych, z Grzegorzem Schetyną z Platformy, Ryszardem Petru, z Nowoczesnej, Pawłem Kukizem z ugrupowania Kukiz 15 a także z Władysławem Kośniakiem Kamyszem z PSL. Postulaty opozycji dotyczą możliwości powtórzenia piątkowego głosowania nad ustawą budżetową, a także zasad, na jakich mają wchodzić do parlamentu i pracować w nim dziennikarze. Liderzy opozycji wczoraj w medialnych wypowiedziach sugerowali, że prezydent jest zaniepokojony sytuacją i jest gotowy do mediacji. A po rozmowach z opozycją rzecznik prezydenta Marek Magierowski mówił, że Andrzej Duda zlecił ekspertyzy prawne, które będą dotyczyły piątkowych głosowań w Sejmie. Sprzed Pałacu, Agnieszka Drążkiewicz. Dziękuję. Platforma Obywatelska składa wniosek do prokuratury dotyczący zachowania marszałka Sejmu. Zdaniem posłów PO Marek Kuchciński mógł jako funkcjonariusz publiczny dopuścić się nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Poseł PO Cezary Tomczyk przypomniał, że chodzi o sytuację z piątku, gdy według niego posłowie PiS i członkowie Straży Marszałkowskiej uniemożliwili posłom Platformy wejście do sali kolumnowej, do której przeniesione zostały obrady Sejmu. Naszym zdaniem mandat marszałka Kuchcińskiego się wyczerpał. Żądamy natychmiastowej dymisji pana marszałka Kuchcińskiego. Mam nadzieję, że prokuratura tą sprawą się zajmie. Ryszard Petru z Nowoczesnej przekonuje jednak, że za wcześnie jest aby mówić o dymisji marszałka Marka Kuchcińskiego. Dopóki nie ma posiedzenia Sejmu, tego typu działania jest niemożliwe. Na tym etapie jedyną osobą, która może zwołać nowy Sejm jest prezydium Sejmu z marszałkiem Kuchcińskim. Nowoczesna apeluje o zwołanie po południu konwentu seniorów. Jutro powinno się odbyć spotkanie szefów partii w parlamencie. Ryszard Petru powtórzył, że Sejm musi ponownie przegłosować budżet, a dziennikarze że mają być wpuszczeni do budynku parlamentu. Sprzed Sejmu Piotr Pogorzewski, Polskie Radio. Na dożywocie skazał sąd w Rybniku Dariusza P. Mężczyzna podpalił swój dom w Jastrzębiu Zdroju. W wyniku pożaru zmarło pięcioro członków jego rodziny. Żona, trzy córki i młodszy syn. ocalał najstarszy syn. W uzasadnieniu wyroku sędzia Grażyna Suchecka podkreśliła, że mężczyzna działał z rozmysłem. Sąd nie miał żadnych wątpliwości co do tego, że oskarżony dopuścił się zbrodni zabójstwa członków swojej rodziny. Co więcej, swoim zamiarem obejmował również pozbawienie życia swojego syna. Tylko przypadek spowodował, że zamierzonego celu również co do tego nie osiągnął. Bez wątpienia działał on umyślnie i z zamiarem bezpośrednim pozbawienia ich życia. Według sądu Dariusz P. chciał w ten sposób nie tylko zdobyć pieniądze z odszkodowań. Motywem działania oskarżonego nie tylko była chęć pozyskania pieniędzy z odszkodowań. Zdaniem sądu motywem działania była również chęć uzyskania swoistej wolności od rodziny, którą stworzył. Pieniądze, które uzyskałby z tytułu odszkodowań byłyby jedynie środkiem do realizacji i korzystania z tej wolności w pełni. Do tragedii doszło w maju 2013 roku. Według prokuratury Dariusz P. podłożył ogień w sześciu miejscach, zamknął rolety w oknach i drzwi, uniemożliwiając członkom rodziny ucieczkę. Dramatyczna sytuacja w brygadzie lotnictwa marynarki wojennej w Gdyni. Żołnierzom pozostały do dyspozycji tylko 4 z 10 śmigłowców ratowniczych. Wszystko przez przedłużający się remont pięciu maszyn w Świdniku. Pierwszy z remontowanych o ponad dwóch lat śmigłowców miał wrócić do Gdyni w listopadzie. W samian do świdnika wysłano więc kolejną szóstą już maszynę przeznaczoną do modernizacji. Problem w że gdy doleciała do Świdnika okazało się, że ta, która miała wrócić do Gdyni i ją zastąpić jest niesprawna, mówi komandor podporucznik Czesław Cichy. Przed samym przebazowaniem maszyny już do Gdyni niestety okazało się, że nie jest ona w pełni sprawna i nie możemy jej odebrać i przebazować do jednostki. Nie chciałbym tutaj wchodzić w szczegóły. Generalnie mówiąc, maszyna nie spełnia wszystkich prawidłowych parametrów, jakie powinna mieć w pracy. To oznacza, że możliwość prowadzenia szkoleń w Brygadzie Lotnictwa Marynarki Wojennej w Gdyni ograniczona jest do minimum, tak by piloci nie utracili swoich uprawnień. Nie wiadomo też, kiedy przywrócony zostanie gdyński punkt dyżurowania śmigłowców ratowniczych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pochmurno, ale z niewielkimi rozpogodzeniami, przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem i mrzawki, miejscami na południu mglisto, od jednego do trzech stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I co? To my mieliśmy grać. Już w media czułam, że tak będzie. Rodzice, wszystko im wolne. Mediamarkt ma 18 lat. Też masz czasem 18 lat? Teraz w Mediamarkt. Kupując kamerę sportową Sony z zaawansowaną stabilizacją obrazu SteadyShot za jedyne 779 zł. Oszczędzasz 80 zł. Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepaslimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Suplement diety Hepaslimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. W Media Expert świąteczne przeceny. Setki prezentów taniej nawet do 50%. Media Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca płyta dla dzieci i piosenki nie tylko o zwierzętach, muzyka porywająca wszystkie maluchy, szczera i czysta w przekazie, z dużą dozą dowcipu. Płyta, piosenki nie tylko o zwierzętach i zybyry, do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Uciekają. Zatrzymać ich. Są tuż za nami. Szybciej. Stać. Dopadli mnie. Kiedy mnie dopada chrypa, zawsze sięgam po wokaler. Wokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Wokaler to podstawa w zawodzie lektora, ale polecam go każdemu na problemy z chrypą i suchym gardłem. Wyrób medyczny wokaler, niezawodny na chrypę. Wybierz swój ulubiony smak. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. <śmiech>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 Reklamy. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Życie, dlaczego mnie chłoszczysz, na odlew lewicą w pysk? Wiesz, przecież nie jesteś najprostszy, jak kamień trudno cię zgryźć. Odwracasz ode mnie swój ogon, gdy wypić cię pragnę do dna. Pędzę cię niczym samogon lub kierdle baranów do hal. Idę ja sobie przez świat Nikomu wadzące chłopie Tu uszczknę ziółko, tam zerwę kwiat Lecz muszkom krzywdy nie zrobię Wtem czuję, ktoś mnie kopie W to miejsce nieprzyzwoite Odwracam się, o Boże, to ty Niestety życie Życie, dlaczego mnie chłoszczysz, Na odlew prawicą w pysk Wiesz, przecież nie jesteś najprostszy, jak kamień trudno cię zgryźć. Kłamiesz, że stopa mi rośnie, że chleba mam więcej i szans. Po cichu to ty mnie łupisz i złościsz. Podcinasz mi skrzydła i krtań tyż mi podcinasz, ty świnio. Dzień dobry Państwu, Artur Andrus. Witam i zapraszam na specjalne wydanie Akademii Rozrywki. W czwartek, w wieku 69 lat, zmarł jeden z najsłynniejszych artystów kabaretowych w naszym kraju, Bogdan Smoleń. I dzisiaj Bogdana Smolenia wspominamy w Akademii Rozrywki. Akademia Rozrywki. Coś się z narodem dzieje.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 za oknami świta, widać, że rozkwita. Rosną domy z prawej, z lewej będą też. Przecie to jest nasza, tuma pospolita. A wy jacyś tacy, toż to przecie grze.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 już nie wytrzymałem, razem z motorniczym bumplem z partyzantki tramwaj zatrzymałem. I jak ten natchniony poeta choracy zawołałem. Ludzie, kochani, coś się tacy smutni. Przecie jedziecie do pracy. Patrzcie. Za oknami świta, widać, się rozkwita, rosną do... Mutasy mazgaje, śpiewał Bogdan Smoleń. Od razu Państwa uprzedzam, że będziemy dzisiaj słuchać głównie nagrań sprzed lat wielu, które w jakiś zaskakujący sposób aktualnieją i nabierają nowego kontekstu. Przedstawiam Państwu naszych gości. To wspominanie Bogdana Smolenia będzie się odbywało w dwóch studiach. Równocześnie w studiu w Krakowie są Anna Treter i Andrzej Sikorowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Państwa. Słyszymy się z Krakowa, a w studiu w Warszawie jest Krzysztof Jaślar. Również dzień dobry. Chciałbym poprosić was na początek, zanim zaczniemy opowiadać o zawodowych sprawach związanych z Bogdanem Smoleniem, o, o kabarecie, o estradzie, o występach, o wasze takie prywatne wspomnienie Bogdana Smolenia, z jakim obrazkiem wam się kojarzy, z takich towarzyskich spotkań, czy to była dusza towarzystwa, czy raczej schowany w kąciku człowiek, który, który obserwował, słuchał, rzadko się włączał do, do rozmowy. Może zaczniemy od Aniu, Andrzeju? Był duszą towarzystwa rzeczywiście. Broń Boże, nie siedział nigdy w kącie. Był wręcz taką maskotką, bo sugerowała to nawet jego postura. Był niskiego wzrostu i drobnej bardzo budowy ciała. Ale to bynajmniej nie oznaczało, że nie był autorytetem. Potrafił dogadać się zarówno z rektorami, cenzorami, później w naszej wspólnej kabaretowej pracy, jak i z rówieśnikami. Po prostu był taką duszą towarzystwa, człowiekiem dowcipnym chyba z natury, przyjacielskim, rodzinnym. No mhm. i myślę, że, że też inteligentnym, bo bez tego by sobie nie poradził na scenie. Wiesz, jak, jak wysłuchałem nagrania, które wybrzmiało przed momentem, to Pomyślałem sobie, że Skubaniec wysoko śpiewał bardzo. I że w ogóle potem, to, potem troszeczkę te, śpiewał lepiej. Ale, niż... ale, i, i, ale i czysto, mimo że przecież nie był że wokalistą szkolonym. Ja Bogdana odbierałem nieco inaczej niż, niż Ania. To znaczy, on ze względu na taką cicha pęczność potrafił wsadzać szpilki, bardzo inteligentne. Miał niezbyt zapowiad niezapowiadane i i celne riposty, natomiast to nie był ktoś, kto w towarzystwie, jak myśmy się po programach kabaretowych w Krakowie spotykali, była tam oczywiście gitarka i jakiś alkohol i śpiewy, to, to nie był ktoś, kto, kto zdecydowanie błyszczał. Raczej, raczej właśnie się temu wszystkiemu z pewnego rodzaju sarkazmem i od czasu do czasu inteligentnie, złośliwie coś, coś, coś puentował. I ja go takiego zawsze zresztą postrzegałem. Bogdan był, był w mojej opinii podobny na estradzie i w życiu codziennym. To znaczy nie ekspansywny, nierozwrzeszczany, tylko raczej trochę schowany i właśnie punktujący za podwójnej gardy. No i Krzysztofa jeszcze to samo zapyta. Ja Bogusia poznałem w 77 roku, tak bliżej jak przeprowadził się do Poznania. I, I tam, w, w tych relacjach towarzyskich, po przedstawieniach kabaretu tej, no na pewno brylował Zenon. Zenek był duszą towarzystwa, a Boguś, tak jak powiedział Andrzej, był taki cicha pęk, to w ogóle był, chyba był typem introwertycznym. I ja będę pamiętał Bogusia jako osobę dosyć mówną. I trzeba go było no, naciągać na to, żeby coś powiedział. A w towarzystwie to w ogóle Zwłaszcza jeśli był w gronie osób sobie nieznanych, to w zasadzie milczał. A ja jeszcze powiedziałem, zapowiadając to nasze dzisiejsze spotkanie, że jedna z największych postaci polskiego kabaretu, bo to przecież człowiek, którego zna parę pokoleń. Słuchaczy, widzów, uwielbiany. Ale czy on, waszym zdaniem, miał w sobie coś z gwiazdy? To była gwiazda kabaretu? Mogę? Tak, bardzo proszę. Mniej więcej w 1977-1978 roku otrzymaliśmy takie, takie polecenie, aby wylansować Zenona Laskowika na gwiazdę. <głos> e, ponieważ gwiazda była nam potrzebna w ośrodku, w dziale artystycznym ośrodka i redakcji rozrywki ośrodka poznańskiego. I stąd był program pod tytułem Narodziny Gwiazdy, potem udział Zenka Laskowika w programach, Muzyka Małego Ekranu i tak dalej. Kabaretony opolskie, które Zenon prowadził, ale prowadził nie sam. I zwykle pojawiała się ta druga osoba, czyli Boguś Smoleń. I można powiedzieć, że Bogdan wylansował się przy Zenonie, jak to się mówi, mimochodem. Mało tego, stał się takim bardzo równorzędnym partnerem zadziałała ta słynna zasada z flipa i flapa. Jest duży, silny i mały, który się odszczekuje. I, i, i, i ten zestaw bardzo się spodobał publiczności. Ani i Andrzeja, ja zaraz zapytam o same początki kabaretowej działalności Bogdana Smolenia, bo to właśnie teraz trzeba wyjaśnić ten trop krakowski. No to może wprowadzeniem do tego wyjaśnienia niech będzie ta piosenka. Daj mi o czym tak marzy, a czegoś jeszcze nie dała. Daj mi jak, daj mi czym prędzej, i tak już długo czekałem. Daj mi czego ci nie zabraknie, choćbyś dała najwięcej. Daj mi czego tak pragnę, a od innej nie chcę. Daj mi te flaczki wołowe. Paska z słodkim tomacie Daj mi te flaczki barowe Choć każdy ich tak wystrzega się Daj mi do tego w dodatku Daj chleba podwójną rację Ja sobie z tego zrobię Długą ciekawą kolację Pozwól dogłębnie mi poznać Czar twoich czterech fajerek Powietrześ do nich dodała Majeran, czosnek, koperek Nie każ mi czekać zbyt długo Ta widzisz jak drżą mi ręce Daj szybko o co proszę Byle jak najwięcej Daj mi te flaczki wołowe W mętnym ekstrakcie tonące Daj mi te flaczki barowe zeszłym miesiącem pachnące. Daj mi do tego w dodatku, daj chleba podwójną rację, ja sobie z tego zrobię długą, ciekawą kolację. Daj gucinka flaczki. Aniu, czy to ty grałaś tam na pianinie? Akompaniowałaś? Myślę, że nie, że to jeszcze nie ja. Że to ja, ja przybyłam do kabarety tak, wcześniejsze w 72 roku z tego, co pamiętam. Natomiast kabaret jako taki zawiązał się w 69. Ja dzisiaj, nawet wiedząc, że będzie ta audycja, zadzwoniłam do kolegi, który, jednego z dwóch założycieli kabaretu, i zapytałam, jakim sposobem Bogdan znalazł się w kabarecie. To jeszcze tylko powie... dodajmy, dodajmy nazwę tego kabaretu kabaret pod kabaret budą. Kabaret pod budą, tak. tak to, to za chwileczkę może wyjaśnimy, czemu mhm. ta nazwa. Natomiast y, kolega Alek Gałka powiedział mi, że. Oni jako studenci Akademii wtedy Wyższej Szkoły Rolniczej, Bogdan był zootechnikiem z wykształcenia, robili sobie często takie ogniska. I kiedyś przy ognisku ten właśnie nieśmiały Boguś nagle się podniósł i w ripoście na jakiś żart czy na jakiś komentarz polityczny zaczął parodiować Gomułkę. I podobno wszystkim to się bardzo spodobało i koledzy, którzy już wtedy po prostu mieli zalążek czegoś takiego jak kabaret studencki, postanowili Bogdana zaprosić do współpracy i tak to się zaczęło dla niego. Te programy pierwsze kabaretu to były takie troszkę kostiumowe programy, troszkę oparte na poezji, troszkę na czytaniu, myślę, że, że na, na podobieństwo Piwnicy pod Baranami, czytaniu jakiś tekstów, czytaniu całkiem poważnych tekstów i robieniu z nich satyry, ale też wiele z tych programów, kilka, bodaj trzy, napisała Mama Bohdana. I to były programy, które funkcjonowały z dużym bardzo powodzeniem w tym, w tym ruchu studenckim, gdzieś mniej więcej do 72-go roku. Kiedy to kabaret przerodził się w całkiem polityczny kabaret i teksty zaczął pisać Heniek Cyganik. Natomiast może jeszcze wyjaśnię nazwę. Przy ulicy Ziaj, potem Jabłonowskich, nie wiem Andrzej, jak dzisiaj ta ulica się nazywa? Jabłonowskich. Znowu Jabłonowskich, Jabłonowskich tak. tak. Był taki dom studencki i tam artyści kabaretowi wygrzebali podobno własnymi rękami taką małą piwniczkę, w której występowali. To była tak zwana piwnica numer jeden. Potem już wspólnymi siłami budowaliśmy drugą, ale to wszystko miało miejsce pod klubem Buda. To był dość duży klub studencki Buda. No i siłą rzeczy kabaret nazwał się Podbudą, ponieważ mieścił się w piwnicy pod tym klubem. Był zresztą oczkiem w głowie ówczesnego rektora Wyższej Szkoły Rolniczej w związku z tym miał poważne wsparcie władz uczelni, dlatego funkcjonował i, i, no i przetrwał, ile? 60., jak do tak. 77. roku, czyli 8 lat. W 76. z tego, co wyczytałam w jakiejś książce, Bogdan przeniósł się właśnie do Poznania, zaproszony przez tej do współpracy. A jeszcze ja gdzieś znalazłem taką informację, że to e, za sprawą Bogdana do kabaretu trafił Andrzej, tak? Czy to tak było, że to on ciebie zaprosił? Tak, tak trochę to było, dlatego że w 75 roku kabaret dostał propozycję, żeby występować w piwnicy wspomnianej zresztą już dla przyjezdnych do Krakowa to estrada krakowska miała się tym zająć moja żona, która wtedy w kabarecie wypełniała też kawałeczek mały śpiewany ponieważ śpiewała tam po grecku wyjeżdżała do swojej ojczyzny na wakacje i Bogdan uznał, że trzeba tę dziurę kabaretową w jakiś sposób zapełnić, w związku z tym, że myśmy się wcześniej znali i przyjaźnili już z ludźmi, którzy robili tam stronę muzyczną no więc wybór padł na moją osobę i ja ze swoimi piosenkami tam do nich do, do, doszlusowałem. Myślę, że, że Bogdan w jakimś sensie wbił gwóźdź do trumny kabaretu, zapraszając mnie, bo następna premiera, już ta ostatnia, była zdecydowanie jakby przeważona w stronę, w stronę piosenek, śpiewania i tak ją postrzegali zresztą krytycy. Powiedzieli, że Kabaret to tak może nie ten, ale grupa muzyczna to już jest, jest, jest, jest bardzo okej. Okay. No i mhm. no, Bogdan już był zainteresowany emigracją do Poznania, więc jakby tu, tu, tu, tu się nic to dla niego nie Zresztą wygrzy... ta ostatnia premiera już była bez niego. To może I tak ty się łudzi porozumiałeś z Zenonem, tak, żeby go zaprosił? Może to były zakulisowe <laughs> rozmowy, tak? Nie, aż, nie, aż, tak, dale, aż tak daleko to, to, to, ja to nie szło. Myśmy, no, no. myśmy byli, myśmy, powiem szczerze, myśmy nawet z pewnego rodzaju zazdrością przyglądali się tej, tej jego emigracji, bo myśmy wciąż pozostawali w orbicie kulturalnego ruchu studenckiego, a, a Bogdan za pomocą Zenka i Teja trafił na, na, na dużą profesjonalną estradę i zaczął na niej robić błyskawicznie no, dużą karierę, trzeba powiedzieć. To nie tylko Andrzej Bogdanowi zawdzięcza obecność w kabarecie. Ja jak się zastanowiłam nad tym tak dobrze, to ja właściwie zawdzięczam mu przebieg cały swojego życia, bo zaproszona, spotkana kiedyś po prostu przez przypadek przez wspomnianego Alka Gałkę w pociągu, zostałam ściągnięta na próbę kabaretu, ponieważ odchodził właśnie od nich pianista poprzedni i potrzebowali akompaniatora, odbyłam krótki egzamin, właśnie egzaminowana przez Smolenia, który po prostu posadził mnie przy pianinie i powiedział, no to graj. A sam zaczął śpiewać piosenkę, której oczywiście ja kompletnie nie znałam. Wtedy no nie śpiewał tak dobrze, jak tutaj słyszymy na tych nagraniach. Było to jednak dosyć nieporadne. Także nie wiem, jakimś cudem przeszłam przez ten egzamin, powiedział, zostajesz. Na tej samej próbie, to była Pewnie pierwsza próba do jakiegoś nowego programu pojawił się gitarzysta, a wówczas nawet wręcz chyba basista Jan Natowicz. I obydwoje zostaliśmy zaakceptowani I, i dlaczego mówię o moim życiu? Bo nie dość, że dzięki kabaretowi po prostu pozostałam przy muzyce, którą zresztą się zresztą uczyłam od piątego roku życia, i, i, i dzięki nim uprawiam ją do dziś, ale także poznałam właśnie życzonego Jana Chnatowicza, który jest moim mężem obecnie, gitarzystą, kompozytorem, także naprawdę bardzo wiele mu zawdzięczamy. Andrzej wspomniał, mówiąc o swoim wejściu do kabaretu pod Budą, że to Bogdan zdecydował. Ty wspominasz o tym, że dzięki Bogdanowi, czy on był liderem tego, tego zespołu, czy on w ogóle się nadawał na lidera, czy on miał jakiekolwiek predyspozycje na to? Do, do ja, myśl, ja myślę, że, to się, że tam nie było oczywiście żadnych ukonstytucjonalizowanych władz, bo kabaret rządził się w, w sposób demokratyczny dosyć. Ale Bogdan miał tam wiele do powiedzenia ze względu na to, że był, że był postacią. On był naj, niewątpliwie najbardziej rozpoznawalny. Niewątpliwie numery, w których brał udział, albo które wykonywał, zyskiwały największy aplauz. Więc można powiedzieć, że czy chciał, czy nie chciał, to był gwiazdą tego kabaretu. Był bardzo charakterystyczny, łatwy do zapamiętania, bo trudno było nie zapamiętać takiego, takiego nie, niewielkiego, skrzeczącego gościa, który mimo wszystko z tej swojej mizernej postury i, i, i, i niewydarzonego głosu uczynił komiczny walor. No, który potem właśnie procentował, tak jak, jak mówił Krzysztof, no, zbudowali opozycję z Zenkiem, tego dużego, przystojnego, który boksuje i tego małego, który od czasu do czasu potrafi odpowiedzieć tak, że ten duży leży na łopatkach. A ludzie bardzo kochają takich małych, niewydarzonych. Myślę, że był też bardzo pomysłowy i że mm, swoją całą kreację właśnie, właśnie on wymyślał sw swoje bycie na scenie, kabaret oprócz tego, że funkcjonował przez wiele lat, zagrał bardzo, bardzo wiele, prawie tysiąc spektakli, to jeszcze trzeba powiedzieć startował w wielu impryza, imprezach związanych z piosenkami. To właśnie Bogdan śpiewał i w roku 74 kabaret pod Budą dostał Grand Prix na krakowskim Festiwalu Piosenki Studenckiej, który wtedy naprawdę był bardzo, bardzo liczącą się imprezą. Natomiast w 75 roku też kabaret dostał nagrodę, ale Bogdan oraz kompozytor piosenki Jan Fnatowicz i autor tekstu Henryk Cyganik dostali nagrodę Grand Prix Festiwalu za piosenkę. Piosenkę ballada dekadencka, która się zaczynała od słów Życie, dlaczego mnie chłoszczysz? I została przez Bogdana pomyślana i wykonana w taki sposób, że usadził na scenie zespół, chyba sześciu muzyków, którzy milczeli przez większą część piosenki. Bogdan sobie przyszywał guzik do paska w spodniach, miał spuszczoną głowę i prześpiewał, właściwie tak melorecytował przez, przez cały ten utwór. A zespół odezwał się właściwie tylko przy ostatnim akordzie. I pamiętam, jak potem opowiadał o swojej rozmowie z profesorem Bardini, który wówczas siedział w jury i... Przyznał mu jako przewodniczący, yy, znaczy to żyli mu przyznało nagrodę, ale profesor Bardini jako przewodniczący potem wziął go na rozmowę i mówi, że no dziś było dobrze, no i że na tym powinien poprzestać, jeżeli chodzi o śpiewanie. Bo to rzeczywiście wtedy wyglądało znacznie gorzej niż później w tych wszystkich nagraniach. Zaraz, Rozwinął się. Zaraz przechodzimy do tego ważnego etapu w jego życiu, chyba najsłynniejszego etapu jego życia zawodowego, czyli kabaretu tej, ale zanim co nastąpi, to jeszcze taki wątek wiążący. Teja z, z tym wątkiem krakowskim. Rok 1981, XIX 19. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Proszę się przysłuchiwać, bo to nagranie nie jest najlepsze, bo tam się mikrofon w pewnym momencie wyłączył, ale y, słychać. Bohdana Smolenia nie słychać tutaj za dużo, ale jest rzecz o nim. Wychodzi na scenę Piotr Skrzynecki, to jest, zdaje się, koniec kabaretonu już jakoś nad ranem. 6 rano, tak. I dzieje się coś takiego. Dzień dobry państwu, dzień dobry państwu, witamy was, witamy was, bo to są nasi goście, to są nasi goście. Szanowni, szanowne panie, szanowni panowie, dzień dobry, naprawdę nie wypuścimy was jeszcze dwie godziny, dopóki wszystkie suki z całego Opola nie zjadą do swoich garaży, więc musicie zostać. Błagamy, musicie zostać. Koniecznie, myślę, tak, słuchajcie, za chwileczkę będzie niezwykło. Mam dwie wiadomości niesamowite. Jedna, że piosenka Oby Była Polska została sprzedana Francji y, Mitterandowi za wielkie dolary, żeby uratować polską gospodarkę i Mitterrand zamieni to na Oby Była Francja, y, pierwszaka piosenkę. Więc to jest wielka wiadomość. A druga, dekorujemy w tej chwili Smolenia jako miss fotografu. Y, no nie, miss y, ten. Proszę bardzo, gdzie jest Smoleń? Śpiewaj Mietek. Obiektywu, nie fotografii. Przepraszam bardzo. A więc Smoleń, mis obiektywu. Mis obiektywu Smolenia występuje Krzysztof Litwin, jeżeli możecie wytrzymać, wytrzymujcie, deszcz pada, słońce wzejdzie. Na czas Smolenia śpiewa Krzysztof Litwin z Piwnicy pod Bananami z Krakowa. Piosenkę sentymentalną pod tytułem Przeleciała Gajowemu Saranka, nie, nie Gajowemu, to Smoleniowi, przepraszam bardzo, Sarenka przez drogę, na no śpiewać dla niego. Ta piosenka oczywiście miała być dla cenzora, ale ponieważ mi z obiektywów został Smoleń, no to oczywiście dla niego z przyjemnością zaśpiewam. Piosenkę, wielką piosenkę. Przeleciała smoleniowisa ręka przez drogę. C c. Przeleciała smoleniowisa ręka przez drogę. On wymierzył i wystrzelił w samo serce lubej strzelił brzdęk. Bo ciemna noczka winna jest, że on tak postąpił. Nabił odważny Smoleń swą fuzję jeszcze raz, nabił odważny Smoleń swą fuzję jeszcze raz i wymierzył i wystrzelił w samo serce lubej strzelił brzdęk, bo ciemna noczka winna jest, że on tak postąpił i jeszcze raz, ponieważ strzelił z obiektywu. Nabił odważny Smoleń swą fuzję jeszcze raz i wymierzył i wystrzelił, w samo serce sobie strzelił brzdęk, bo ciemna noczka winna jest, że on tak postąpił brzdęk. Dziękuję. Bohdan Smoleń, mis obiektywu w 1981 roku na festiwalu w Apolu. Tak, ja odszyfrowałem tam taką aluzję Piotra Skrzyneckiego dotyczącą tego, że piosenkę Pietrzaka sprzedano Francji. Tak. Ponieważ to było pokłosiem nocy bankietowej. Ponieważ na poprzednim koncercie właśnie Jan Pietrzak wykonał swoją pieśń, żeby Polska była polską ponieważ, no, jego najbliżsi przyjaciele nie, nie, nie bardzo mogli się pogodzić z tym ogromnym sukcesem. W związku z tym przez stoliki przebiegły refreny i między innymi był tam refren I ruszała wiara w pole z niekłamaną elegancją, żeby Francja, żeby Francja, żeby Francja A. była Francją. I on nawiązywał do, myślę, do tego. A zwrotek było sporo. Najciekawszą zaśpiewał Krzysztof Dałkrzewicz. I ruszała wiara w pole. Baby podnosiły kiecki, żeby związek, żeby związek, żeby związek był radziecki. I tak towarzysko się rozwinęło. Tak się ta rozwinęło towarzysko, i Piotr to przeniósł na deski. A my wspominamy, proszę Państwa, dzisiaj Bogdana Smolenia. No i teraz przejdźmy do tego etapu tej. Wy w tej już się minęliście, tak? Myśmy się minęli na scenie. Natomiast, tak jak już wspomniałem, ponieważ powstała taka formacja kabaretowo-telewizyjna nazwana przez Krystynę Loskę Kolegami z Poznania, ponieważ myśmy nie używali napisów końcowych, bo strasznie, czasami da, robiliśmy program 8-10 minutowy, a tych napisów byłoby bardzo dużo, więc napisaliśmy tam koledzy z Poznania. I przy tej formacji oczywiście pracował, też z, z tą formacją pracował oczywiście i Boguś. Zaczęło się to od narodzin gwiazdy, kiedy lansowaliśmy na gwiazdy z ale Boguś już tam śpiewał swojego kaczorka, Czyli piosenkę z, również z kabaretu pod budą. Mhm. No i tak potem się zaczęło. Jakie były kulisy tego transferu? To znaczy, Zenon Laskowik po prostu poszukiwał jakiegoś partnera na scenę? Szukał partnera, czy? dlatego że Janusz Rewiński wyjechał do Warszawy, a miał świadomość, że najsilniejszą formą kabaretową jest dialog. No i poszukiwał kogoś. Mhm. A że Bogusia, myśmy poznali w 72 roku na FAMIE podczas takiego turnieju kabaretowego o trójząb Neptuna i tam kabaret pod Budą wygrał, zostawiając w pokonanym polu i kabaret Elita i kabaret Tei, to no, być może to też yy, stworzyło taką sytuację, że, że Zenek usiłował ściągnąć tego, tego lidera krakowskiego do, do Poznania. Nie wiem, czy już wtedy przewidział, że to będzie tak silny duet właśnie na tym kontraście i fizyczności i sposobu mówienia, ale tak to się stało. Wy się spotkaliście na scenie w Teju już w takim wspomnieniowym tak, programie, tak? Tak, najlepiej nam było przed wojną, czyli przeboje kabaretu Tej w 88 roku na zaproszenie Krzysztofa Zakrety, takiego menedżera ze Stanów Zjednoczonych, który chciał sprowadzić duet Laskowik-Smoleń. On wyczuł, że to jest ten moment. Ale Zenek się nie zgodził, powiedział, że jeżeli ma przyjechać do Stanów Zjednoczonych, to chodzi mu o to, żeby przyjechał kabaret Tej, a nie tylko duet Laskowik-Smoleń. A ponieważ kabaret ten już wtedy nie istniał, no myśmy ten, tę formację reaktywowali na, na tych kilka miesięcy. Po tych występach w Stanach Zjednoczonych jeszcze zarejestrowaliśmy to w Poznaniu, w Teatrze Polskim. Byliśmy w Wielkiej Brytanii, u Polonii zagraliśmy jeszcze, sądząc, że tam się pogodzimy w Częstochowie, ale te siły odśrodkowe były tak silne, że... Że nawet częstochowanie nie pomogła. Że nie pomogła nawet Częstochowa. <głos> Mamy takie nagranie z 1988 roku, z tego właśnie programu. Tam ten duet Zenon Laskowik-Bohdan z Smoleń po raz kolejny się pojawia i pojawia się po raz kolejny Pelagia, ta, ta druga, ta tak, Pelagia bis. Tak a, jest. Tak. No i jeszcze raz państwu przypominam, nagrania sprzed wielu lat, a jednak jakieś aluzje ciągle aktualne, konteksty same się tworzą, zupełnie niezamierzone. Zresztą może nie wprowadzajmy, nie uprzedzajmy, posłuchajmy ja sobie. Ja myślę, że już wszystkie teksty zostały napisane. Wystarczy tylko odkurzyć i no. emitować dzisiaj. Proszę posłuchać. Nagranie z 1988 roku. Daj Boże ja panią znam? No. Czy pani nie jest ze smoleńska czasem? Gdzie ja tutejsza? Ja pracowałem kiedyś w wydziale reportaży dziennika pani, i bardzo mi Pani przypomina, czy Pani nie ma na imię Polonia? Gdzie tam Panie Polonia to już teraz taka restituta? D no no no no ale, ale, ale na P na pewno, zaraz, No, imieniny miałam niedawno. No to... Aleśmy pochlali. No no no no, no no, no, no, no. to ja czuję. znaczy no. wiem, wiem, wiem. I, a czy pani spo... jest. Ta, na P, ojej. No, na pewno, no. No. no. no, no, no. No. Ojej, jej. Pelagia! No. Tak jest, witam panie Pelagia, moi pan. Kupelat! No mówi się kopę! Kope to jaj. Czy pani pracuje w tym zakładzie dalej? Ten zakład był taki. Pamięta pani kiedyś taki rozbudowywał się zakład panie, taki? Ale panie, już tam nie pracuje. No rozumiem. Zachciało się o pozycji, co? O opozycjach w tym wieku ciężko mówić. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie rozumiem się. Przepraszam, ja mówię, że, że, że pani już nie może. No tego nie powiedziałam. Nie, nie może pani sobie przypomnieć tego zakładu. No, no ale już dobra, najdobrze, no, najdobry. No, już, no, już nie pracujemy, nie pracujemy tam. Nie. No dobra, no, no, dobra. Strajków się zachciało? Strajków, tak? Eee, trochę się rozrabiało, pewnie. Panie. Pan A gazet co? nie czyta? A co się stało? Już bombek nie robimy. No powiem więcej, likwidujemy. Czeciesz, bo coś Co cicho? Świat się napił Gorbaczówki. Wytrzeźwieje, będzie za późno! Yy, yy, znaczy, likwidujecie? No a wie pan jak? Cię, nie, nie, nie już Bogatsi to wysadzają, a biedniejsi tną i robią mniejsze. Jak ktoś ma mocarstwo, to co może pozwolić? No, nie. mocarstwo ma. Mo. Po dziadku. No, yy, no dobrze. A, a, a gdzie pani teraz pracuje? Yy, założyłam sobie taki sklep Zo. Co to jest ZO? No to jest spółka z ogromną odpowiedzialnością. Yy, yy, tak, yy, a co pani, pani Pelagio, takie pytanie, co pani sądzi na temat naszej sytuacji polityczno-społecznej kraju na dzień dzisiejszy? Co pani sądzi o tym? Yy, mogę pokazać? Yy, no czy, a powiedzieć nie yy, da? No, no mogę powiedzieć. Ja myślę, że będzie ten, no, ten, no, co to ludzie chcą, a nie rozumią. Nie rozumieją się mówię. No nie rozumieją, nie rozumieją. Ale co, ale co? No ten no, panie, mówi pan, no, ten no. Socjalizm, tak? Nie, to już było. No, nie było. Nie było. No nie było, dlatego tak jest jak było. Aha, no, no to ten, ten drugi. Komunizm, tak? Oj, to się u nas nie przyjmie. E, e, chodzi, pani nie rozumie? No, no, Chodzi ta, o to, co będzie no, teraz? No, panie, no. Demokracja? No gdzie? Wcześniej już kradli. No nie, nie, nie, nie. Pani pojęć nie rozumie. No, no ten, co go w telewizji pokazywali. No, u Disneya. No, nie, Jakie no, Disney? nie Kaczor Donald, nie mieszkamiki, ten Pluto. Pani, czy pani rozumie, co ja się pani pytam? No, Pluto mówię. Nie Pluto, gdzie pani zawędrowała? Tutaj u nas, co będzie, jaki Pluto. Aha, już wiem. pani mówi, że będzie pluralizm, tak? No, Ach. tak. Ludzie plują na wszystkich. Nie, nie, nie, nie. Tak wie pani co, tak powiem pani, hmm. patrzę na panią i halerny się takim... Spostrzegłem pierwszy siwy w los. Posunęłam się trochę. Nie, nie, nie. nie. Mówię, że pani osiwiała. No a co, miałam mu Nie, nie, nie. Pani Pelegio. A z tego sklepiku nie da się wyżyć? Nie, tylko wyżywić. Co, czyli dla ciała? No. A co dla ducha? Fucha. Fucha co to jest? Mm -hmm. No dorabiamy panie. Tak? No. no bo z samych czerwonych nie da się wyżyć. Trzeba trochę zielonych. A co na to niebiescy? Z aniołami nie fruwam. Nie, nie, nie. A... A wie pan po ile stoją? Nie. Po trzech na rogu. Oj nie, nie, nie. Chodziło. A co to na tym czole jest? A tu, to, to Niemcy mi zrobili. A z tej strony? A tu jak wracali z Berlina. Tu mnie nadepnął, idiota. No, a tu mnie rowerem przejechał. Nie, nie, Pani Felagio, a gdzie pani dorabia? Tego nie mogę powiedzieć, bo to jest tajemnica państwowa. Czy prywatna? A dla kogo ten wywiad? Nie widzi pani? No, tym razem dla Wremia. <śmienic> o, to powiem prawdę. No to słuchamy. To całą? Czasami po nocach bijemy. Kogo? Na razie swoich. Co pani opowiada? No, Jarka, Tadeusza, Stanisław dostał 10 tysięcy. Na goło. A... Teraz stavo... będziemy bili Leszka. Już go obczerniają, robią go na okrągło. Wiesz? Teraz mają go jeszcze, ten, yy, no, obsmarować. Ach, ja rozumiem, to pani pracuje. Teraz dotarło do mnie. Pani pracuje w mennicy państwowej. Ano, w męczennicy. No, no. Aha, aha, no tak. Ja myślałem, że w izbie a niech pani powie mi. A jak z planem wyglądacie? O plan tośmy wykonali w 81 pierwszym w grudniu. Ale mamy jeszcze wolne moce produkcyjne. Możemy panie tak pracować tydzień, dwa na trzy zmiany, na Pani cztery. Będzie tylko papieru nie, nie, nie. nie zabrakło. Nie, nie. No wystrajkujcie! Wystrajkujcie! Wystrajkujcie! Przygotowując ten program przeboje kabaret tutaj, czyli najlepiej nam było przed wojną, tam były takie dwa skecze, które miały ciąg dalszy. To znaczy ta Pelagia i Maluch. Też powstał Maluch Bis i równie dobrze przyjmowany przez publiczność. Ja byłem przy tym, jak Zenek pisał tę, tę Pelagię 2 i w zasadzie to, co napisał bez skreśleń, przedstawili to. To jest chyba nagranie z mhm. I pod wpływem publiczności potem tylko nastąpiła zmiana puenty, ponieważ najsilniejszą reakcję budziła ta sprawa, że a co miałem ocipieć, no i to, uh -huh. to, to, to puentowało cały sketch, a tak to w zasadzie to niesamowite, jak Zenek pisał te dialogi dla siebie i Bogdana, mówię, w zasadzie bez skreśleń. Jeszcze raz przypomnijmy, że to nagranie z 1988 roku, bo teraz nawet imiona zmieniają kontekst, jak tam pojawia się Jarek, Tadeusz, teraz zupełnie co innego. No ale imię... oczernianie Leszka już było, prawda? A. Już było zauważone. <głosy> Wspominamy Bogdana Smolenia. W studiu w Krakowie są Anna Treter, Andrzej Sikorowski, tutaj w studiu w Warszawie Krzysztof Jaślar. A chciałem jeszcze was zapytać o to, jak z Bogdanem się pracowało na scenie. Czy on on wymyślał, czy on precyzyjnie realizował coś, co było już wymyślone? Krzysztof, wiem, że w jakichś wspomnieniach opowiadał o tym, że miał problemy na przykład z opanowaniem tekstu. Bogdów się najchętniej uczył tekstu z towarzyszeniem publiczności, to mu najlepiej wychodziło. I w przypadku Wykopalisk dobrze poznał tekst po 50. wykonaniu z publicznością i potem przychodził ten najciekawszy moment, kiedy Bogdan zaczynał dodawać od siebie. I to było fantastyczne, ponieważ to były puenty kończące, to były te takie, jak to mówiąc, rufy To było coś, co niezwykle ubarwiało napisany w domu przy biurku tekst. Czy w czasach pod Budą było tak samo? Ja pamiętam Bogdana z okresu, kiedy mówił teksty wspomnianego tutaj Cyganika. One były dość precyzyjnie skonstruowane i wtedy Bogdan nie dodawał. To znaczy trzymał się tekstu czy improwizował w swoich wcześniejszych programach, tych pierwszych robionych bardziej osadzonych w kontekście rolnictwa i tematów okrężnych, to tego nie wiem. Natomiast chciałem jeszcze tylko dorzucić jedną myśl związaną z koneksjami krakowsko-poznańskimi. Otóż, kiedy jeszcze działał kabaret pod Budą, częstymi dość gośćmi byli u nas w piwnicy kabaretowej Janusz Lewiński i Zbyszek Górny. Oni po występach w Krakowie zachodzili do nas i z Rewińskim znaliśmy się, bo przecież kończył krakowską szkołę teatralną i nie chcę sugerować, że, że, że to Janusza pomysł, żeby, żeby Bogdana próbować implantować do Poznania, ale koneksje dość bliskie, towarzyskie istniały wcześniej. To margin na marginesie uwaga. A koleżanka może powie na temat tego, czy, czy, czy improwizował, czy trzymał się tekstu? Bo, bo w ja piosenkach to już słyszeliśmy, że improwizował, tak, prawda? Tak, improwizował. Ja, ja myślę, że, że rzeczywiście te spektakle się rodziły w trakcie, aczkolwiek te poprzednie przed cyganikowymi, czyli pisane przez mamę Bogdana, były takimi spektaklami fabularnymi, więc też się musiał w jakiś sposób trzymać tego, co, co zostało zaproponowane. Natomiast myślę, że nie trzymał się literalnie tekstu i, i te, te grepsy i gagi się wykluwały jednak w trakcie spektakli. Ja też tego tak dokładnie nie wiem, bo w zasadzie też moja obecność w kabarecie to już są te, ten przełom czasów pisanych przez Panią Smoleniową spektakli i tych politycznych to rzeczywiście te spektakle żyły i zmieniały się. Krzysztof powiedział bardzo istotną rzecz. Improwizować zaczyna się wtedy, kiedy tekst zna się tak dobrze, że prawie automatycznie się go jest w stanie wygłaszać. Wtedy już można się nim zacząć bawić. Dopóki się jeszcze nie jest pewnym kolejnej kwestii, to to, to wtedy aktorzy i kabaretowcy tego tekstu się trzymają, a myślę, potem zaczyna się fajerwerk. Myślę, że tu znaczenie miało też bardzo precyzyjne napisanie dialogu właśnie przez Zenona, bo, bo, bo był to dialog, natomiast w kabarecie pod Budą Smoleń często miał i tu się mógł wykazać, mógł sobie pohasać i poigrać na boki. Natomiast I... w przypadku dialogów są to, są to już pewne konwencje, których się nie da przekroczyć. To jeszcze jeśli mogę, powiedzmy o jeszcze jednym takim tekście, który mógł Bogdan improwizować jak chciał i robić z tym tekstem, co chciał. To był jego tekst, to była szeptanka. A tam cicho być. A tam cicho być, tak. To był taki monolog worek. Tam można było dorzucać dowolną ilość, no anegdot, które miały puentę. I tak ta szeptanka powstawała, ale Boguś narzucił temu monologowi formę, prawda, tego człowieka, siedzącego, skupionego w sobie, który rozmawia z jakąś postacią, której w tym pokoju nie ma, prawda? Mhm. I z tym zawołaniem a tam cicho być. I to był jego, no myślę, że poza smutasami i mazgajami, to z tego drugiego tekstu też go będziemy najbardziej pamiętać. Jeden z najsłynniejszych przebojów. Zaczęliśmy od... Jeszcze pan, pa, tak, tak. Przepraszam, tylko jedna rzecz. Jeszcze po Teju, to przecież 15 lat z tego, co, co się doczytałam. Był kabaret pana Smolenia, gdzie, gdzie na pewno miał też bardzo znaczący udział. Wiem, że inni ludzie mu pisali teksty, ale, ale całym pomysłodawcą i takim wizjonerem był, był wówczas Bołóś. Kabaret pod spodem, to jest też ważny etap pracy artystycznej tak. Bogdana Smolenia. No i przedstawienia telewizyjne, które z Krzysztofem mhm. Jaślarem właściwie dla nie jego pisane, prawda? On był gwiazdą tych czasów. Tak, tak. i chirurgia zakaźna, i, i wykopaliska. No. Zaczęliśmy przecież seriale. Tak jest. Zaczęliśmy od prywatnego opowiadania o Bogdanie Smoleniu, i chciałbym, żebyśmy tę naszą rozmowę też na takim prywatnym wspominaniu zakończyli. Jeszcze trzeba powiedzieć o tym. On stworzył Fundację Stworzenia Pana Smolenia, Hipoterapia dla Dzieci Niepełnosprawnych. O tym właśnie, jakim człowiekiem był, tak chciałbym, żebyśmy na tym zakończyli. Jak go będziecie wspominać, czego wam będzie brak, przy tej świadomości, że już go z nami nie ma. Bogdan był człowiekiem bardzo ciepłym. Znam artystów, którzy jak widzą kolonie, to uciekają. Kolonie dzieci, dzieci na wakacjach. Kolonie dzieci, tak, tak. Mhm. Na, na, na, na wakacjach, bo to przy festiwalu dobrego humoru miałem takie obserwacje. Natomiast Boguś lgnął do tych dzieci z kolonii i stał z nimi, rozmawiał z nimi tak długo, jak te dzieci sobie tego życzyły. Mhm. To jest też niesamowite. On, widać, że mimo, że mruki małomówny, ale w, na przykład w kontaktach z dziećmi bardzo się ożywiał. I pewnie stąd ta hipoterapia i stąd ta chęć pomocy dzieciom za pomocą y, ciepła końskiego grzbietu. Ja myślę, że to, że zachował radość życia, które to życie go bardzo ciężko doświadczyło, bo przeżył śmierć żony, syna, potem własną chorobę. Myśmy się spotykali jeszcze potem, od czasu do czasu tutaj w Krakowie przyjeżdżał i nawet rok temu miało miejsce takie spotkanie, w którąś rocznicę powstania kabaretu. Boguś był już bardzo schorowany po kilku wylewach. Ale był, był z nami, żartował, ym, chociaż już miał pewne trudności w porozumiewaniu się z nami. Myślę, że to taka chęć życia, radość życia, pomimo wszystko, to, to jest to, co ja o nim zapamiętam. Tak, jeszcze. Ja myślę, że był, ja myślę, że był, że był opancerzony. Pancerzem pozornej oschłości i, i, i ironii. A, a kryło się tam niezwykle wrażliwe wnętrze, i ja odnosiłem cały czas, kiedy miałem z nim okazję spotykać się i rozmawiać, że to jest trochę człowiek uśmiechnięty przez łzy. I, i, i chyba takie trochę było jego życie. Bardzo Wam dziękuję za te wspomnienia. Anna Treter, Andrzej Sikorowski w studiu w Krakowie, w studiu w Warszawie, Krzysztof Jaślar. Będziemy wspominać Bogdana Szmolenia i pamiętajmy o nim. Bardzo dziękujemy. A ta piosenka, w której Bohdan Smoleń nie występuje w roli głównej, ale słychać jego głos, przebija się ten głos we wspólnym śpiewie z kolegami kabaret tutaj, niech będzie zakończeniem tego spotkania. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękuję Dziękuję. do domu, no już. Każdy do bramy swej na klucz, a gdy was w drodze spotka stróż, to zapytajcie go i już. Ojczyzna, ojczy wie, jak to z nami jest. Ojczyzna, ojczy wie, czy nie spłądzi gdzieś? W czterech ścianach naszych chat marzy nam zimny inny świat. dobranos Dobranoc! W czterech ścianach naszych chat marzy nam inny świat. Dobranoc! Dobranoc! Pochodźmy do domu, bo już czas, kolejna zima, czeka nas, a gdy nadejdzie ziadek plus, to zapytajcie go i już, ojczyzna, ojczyźnie, jak to z nami jest. Ojczyzna, ojczynie, czy nie spłądzi gdzieś. W czterech ścianach naszych ma się nam się inny świat. Dobranoc. Dobranoc. W ścianach naszych ma się nam się inny świat. Dobranoc. Dobranoc. A gdy znowu się spotkamy Jeszcze większe będą zmiany Wtedy widząc już, co mamy raz, raz kolejny zapytamy Ojczyzna, czy wie, jak to z nami jest? Ojczyzna, czy wie, czy nie zbudzi gdzieś W czterech ścianach naszych chat Masz przy inny świat? Dobranoc, dobranoc w czterech ścianach naszych lat Masz nam, że inny świat Dobranoc Dobranoc Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując szczoteczkę elektryczną Oral-B w zestawie z kartą podarunkową na kwotę 50 zł na zakup końcówek. Za jedyne 239 zł. Oszczędzasz 80 zł. Mediamarkt.pl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 Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w Internecie na MediaExpert.pl i odbierz za godzinę. Szkło. Powstaje poprzez podgrzewanie piasku. Z natury jest materiałem kruchym, dlatego wymaga hartowania. Ty też możesz wzmocnić swoje paznokcie, szczególnie gdy są bardzo słabe, kruche i łamliwe. Wybierz Regenerum, regeneracyjną markę numer jeden w aptekach. Regenerum to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum do paznokci w wygodnej tubce z pędzelkiem. Dzięki naturalnym olejkom i witaminom nie tylko wzmacnia paznokcie, ale zapobiega ich rozdwajaniu, rozjaśnia przebarwienia i zmiękcza skórki. Regenerum. Pełna regeneracja. Rwi, rwi, rwi! sił! Rwi! Okazję w sklepach Euro! 60 cali Ultra HD. Samsung Smart za 4290. Smart TV 43 cale. Filip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 Szef Komisji Europejskiej chce, żeby komisarze pojutrze omówili sytuację w Polsce. Polska Akcja Humanitarna przygotowuje w obozach w Syrii miejsce na przyjęcie uciekinierów z Aleppo. Po wodzie w Hiszpanii deszcze padają nieprzerwanie od trzech dni. Szef Komisji Europejskiej chce, by komisarze w najbliższą środę omówili sytuację w Polsce. Jean-Claude Juncker poprosił o wpisanie tego punktu do programu posiedzenia komisji, mówi rzeczniczka przewodniczącego Mini Andrzejewa. Z jej wypowiedzi wynika, że debata ma dotyczyć prowadzonej przez komisję od stycznia procedury przeciw Polsce. Komisja Europejska już wiele razy wyrażała swoje zaniepokojenie stanem praworządności w Polsce. Ostatni raz w rekomendacjach 27 lipca przewodniczący komisji poprosił, by ta sprawa znalazła się w programie spotkania komisarzy w środę. W lipcu Komisja Europejska zarekomendowała rządowi m.in. opublikowanie zaległych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i stosowanie się do nich. W październiku polski rząd w piśmie do komisji odrzucił zalecenia. Do 6 stycznia będą obowiązywać dotychczasowe zasady pracy dziennikarzy w parlamencie, mówi marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Ustaliliśmy, że zasady, które obowiązują do tej pory będą obowiązywały. Ja do 6 stycznia obiecałem przedstawić nowe propozycje, przedstawić do wszystkich redakcji, a później usiądziemy i będziemy rozmawiać o ostatecznych rozwiązaniach. Zgodnie z planowanymi przez Kancelarię Sejmu zmianami, poza głównym gmachem Sejmu powstanie centrum medialne, ma ono być kluczowym miejscem współpracy polityków z mediami. Każda redakcja będzie mogła powołać dwóch stałych korespondentów parlamentarnych. Ustawa obniżająca wiek emerytalny z podpisem prezydenta Andrzeja Dudy. Nowe przepisy przywrócą poprzedni wiek emerytalny, 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Rządzący i szef Solidarności podkreślają jednak, że ustawa pozwala wybrać czy pracować dłużej, czy przejść na emeryturę według nowych zasad. Prezydent Andrzej Duda stwierdził, że podpisana ustawa daje wybór i wychodzi naprzeciw postulatom absolutnej większości społeczeństwa. Wybór pozostawiony jest każdemu pracownikowi w zależności od tego, jak widzi swoje dalsze życie, jakie ma plany i czym się chce zająć. Czy chce nadal pracować, czy na przykład nie wiem, zająć się wnukami. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska mówiła, że rząd poparł prezydencką inicjatywę między innymi dlatego, że stan zdrowia większości polskich emerytów nie pozwala im na pracę do 67. roku życia. A również sytuacja emerytów w wieku emerytalnym nie jest tak dobra jak w innych krajach europejskich. Mówię tu o sytuacji na rynku pracy. A szef Solidarności Piotr Duda mówił o kilkuletniej walce związku o to, by poprzedni rząd wycofał podwyższenie wieku emerytalnego. Lider Solidarności dziękował prezydentowi. Za ten podpis, który przywraca wiarę w to, że politycy dotrzymują słowa. Nowa ustawa wejdzie w życie 1 października przyszłego roku. Karol Dermoros, Polskie Radio. Polska akcja humanitarna przygotowuje w obozach w Syrii miejsce na przyjęcie uciekinierów ze zrujnowanego miasta Aleppo. Szefowa Pach Janina Ochojska podkreśla, że potrzebne będzie miejsce dla tysięcy ludzi, którzy opuszczają Aleppo i zmierzają do prowincji Idlib, gdzie jest bezpieczniej. Mamy już przygotowane 4 tysiące miejsc, przygotowujemy następne, przygotowujemy też wszystko to, co będzie ludziom potrzebne. Od schronienia, pogarnek i łyżkę. Ludzie będą potrzebowali ciepłych ubrań, kocy, materacy, ponieważ zima jest już w tych regionach bardzo ostra. W tej chwili Pach działa w pięćdziesięciu obozach dla uchodźców na terenie prowincji Idlib i Aleppo. Hiszpania walczy ze skutkami padających tam od trzech dni ulewnych deszczy. Najbardziej ucierpiały Walencja, Andaluzja i Murcja. Nieprzejezdne są drogi, zamknięte porty rybackie. W okolicach Alicante zginęło dwóch mężczyzn. Jeden utonął w samochodzie, drugiego porwała wezbrana rzeka. W szkołach w Walencji, Andaluzji i Mursji odwołano lekcje. Nie będzie też dzisiaj wykładów na politechnikach i uniwersytetach. Władze Mursji zwróciły się o pomoc do wojska. Pod wodą znalazło się ponad 20 szos w Mursji. Tamtejsi lekarze musieli przez telefon pomagać przy porodzie, bo nie było dojazdu do szpitala. Nieprzejezdne są drogi między nadmorskimi kurortami w okolicach Alicante i dwie autostrady w Andaluzji. Po zalanych ulicach Torrebiecha nie jeżdżą miejskie autobusy. Administracja miast informuje, że dochodzące do 7 metrów wysokości fale, zniszczyły wiele plaż. Wylały też rzeki. Powódź grozi położonej nad segurą stutysięcznej Oriueli i położonej nad morzem Deni. Synoptycy ostrzegają, że do poszkodowanych rejonów zbliżają się kolejne ulewy. Ich zdaniem w ciągu najbliższych 12 godzin może tam spaść nawet 200 litrów wody na metr kwadratowy. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis trójki. Do końca dnia w nocy i jutro pochmurno. Lokalnie przelotne opady śniegu albo mrzawki, mglisto nad ranem na południu mgły, będą ograniczać widzialność do 200 metrów. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wiersz o Karpiu, czyli piosenkę o Karpiu. Zaśpiewali dziennikarze trójki. I nie tylko a ten wiersz, z tę piosenkę. Znajdą Państwo na płycie Święta Bez Granic 2016. Oprócz Karpia, kolendy i piosenki z klimatem w niezwykłych wersjach, niektóre dostępne na płycie po raz pierwszy. Święta Bez Granic 2016. Całkowity dochód ze sprzedaży przeznaczymy na wsparcie utalentowanej młodzieży z niezamożnych rodzin. Stypendystów Fundacji Świętego Mikołaja.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 Teraz w MediaExpert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. niskie ceny A ty się jeszcze wahasz. Słyszałeś, że w przyszłym roku może być taniej. Ja nie potrafię odkładać radości na później kupiłem BMW w ofercie z rocznika 2016, a mój dealer zobowiązał się, że w przypadku zmiany cen zwróci mi różnicę. Ty też nie czekaj i ciesz się nowym BMW jeszcze w tym roku. Sprawdź szczegóły u swojego dealera BMW. BMW Radość z jazdy. W Media Ekspert świąteczne przeceny Setki prezentów taniej nawet do 50% W Media Ekspert włączamy niskie ceny Żegnamy reklamy Trójka, program trzeci Polskiego Radia 7 minut po 14 W tonacji trójki Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Piotr Stalmach, witamy Państwa w nowym tygodniu, ale to wyjątkowy tydzień, bo świąteczny. Zapraszamy do 15.00. Mm -hmm. Niespiesznie dzisiaj trochę do godziny 15 w tonacji. No głównie ze względu na to, że, że przed nami święta, więc nie będziemy pędzić. Julie Cruz, Floating into the Night. 1989 rok. A na tej płycie jeszcze między innymi... Falling, into the night, Julie Cruz i jeszcze dwa nazwiska przy okazji tej płyty są ważne. David Lynch i Angelo Badalamenti, producenci i autorzy materiału. To przed chwilą dwa single akurat z tej płyty dzisiaj w tonacji, Rocking Back Inside My Heart, no i wcześniej ten jej najsłynniejszy utwór już na zawsze, Falling. Co dziś? Aha, adres Radio.Pl Pytają państwo, czy będą jakieś prezenty od Mikołaja do godziny 15, A może będą, nie wiem, Like a cat dragged in from the rain. Tak sobie pomyślałem, że, że ten utwór dzisiaj nam się przyda. A hidden love, the apple falls, destiny calls. I follow you like a pawn on the eternal board, who's never quite sure. kwietniu Przyszłego roku przypomnę Państwu, że, że już 20 lat minęło od tej płyty Ultra, The Pesh Mode, The Bottom Line i czekamy na ducha, czyli na Spirit, ich najnowszy album. 24 minuty po 14. Jeśli chodzi o te przypomnienia muzyczne sprzed lat, coś takiego teraz. It's true. your head in the sun Na przykład można by wziąć ten album, And the Glass Handed Kites, i uczyć na nim właściwie pokazywać na jego przykładzie, jak można zrobić, wyprodukować, wymyślić, napisać kapitalne, przepiękne harmonie wokalne. Zespół Mew z Danii sprzed 11 lat, The Zookeeper's Boy. Święty Mikołaj właśnie teraz, Piotr.Stelmach, Małpa, polski radio .pl. Mam dla Państwa dwa egzemplarze. Wspaniałej książki, prawie 800 stron, mnóstwo zdjęć i mnóstwo faktów tych nieznanych, przede wszystkim Leszek Gnoiński, Republika Nieustanne Tango. Proszę pisać już teraz. A u nas jeden głos, jeden zespół, jedna płyta i dwa utwory. Oto one. Tak, przypominam tę muzykę sprzed 9-8 lat i tak sobie myślę jednocześnie, że wiele i płyt i utworów nie zdążyliśmy i przesłuchać i zaprezentować Państwu podczas naszych spotkań Star Treatment. W tym roku ukazała się ich, jego właściwie, bo to Dave Eugene Edwards w roli głównej nowa płyta. No a to album Ten Stones z 2008, Quiet Nights of Quiet Stars i Not one stone. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Od 1 stycznia 2017 roku opłata za używanie odbiornika radiofonicznego wynosi 7 zł za jeden miesiąc. Opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego wynosi 22 zł i 70 za jeden miesiąc. Opłatę wnosimy do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Obecnie można wnosić opłaty za 2017 rok. Abonament można zapłacić z góry za dowolną liczbę miesięcy. Warto pamiętać, że im większa liczba miesięcy, za które płacimy od razu, tym większa kwota rabatu, którą otrzymujemy. Przypominamy, że wnoszenie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym. Nie zwalnia z niego opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy satelitarnych platform Cyfrowych. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ogłoszenie społeczne. Teraz za 23 minuty, godzina 15, wracamy do tonacji i zaczynamy tym razem od perkusji. I was a lost watch underneath the serpentine A mechanical heart ticking in the dark I was a broken satellite spinning after space in some cafe I had I was a dusty bill An abandoned hotel I had nothing to buy from the stars to within, will hold my hand like a sister would in the acid rain, And if I have to go first, then I promise you again, don't you know? During Breaks. I to z tego roku. Lost Property, utwór tytułowy za nami. Yy, ważne przypomnienie teraz przed nami. Coś za nami, coś przed nami. No właśnie, przed nami yy, Top Wszechczasów. Ten kolejny, kolejne zestawienie według Państwa głosów. I Państwa opinii to będzie 1 stycznia 2017 roku. Zapraszamy już bardzo serdecznie wspólnie z Markiem Niedźwieckim, Piotrem Baronem Piotrem Mecem na cały dzień tych najważniejszych, zdaniem słuchaczy trójki, utworów w historii muzyki rozrywkowej. Dzisiaj, jeżeli chodzi o końcik poświęcony twórczości Davida Bowie, najprostszy wybór, ale jednocześnie przypomnienie. Przyznam szczerze, że jestem bardzo ciekawy, na którym miejscu w 2017 roku, w tym najnowszym zestawieniu, znajdzie się ta piosenka.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 Sing countdown engines on three check ignition One. and may God's love Lift be on. with you <laughs> This is ground control to major time Hear me, Major Tom, Space Oddity, David Bowie. No, najprostszy wybór dzisiaj w kąciku Bowie, co się zoi, ale jednocześnie ważne przypomnienie, bo wypadałoby, żeby ten utwór był gdzieś wysoko. A jak będzie, przyrzekłem sobie, że nie podglądam do, do 30 grudnia tego, co się dzieje w głosowaniu i dopiero później niech mnie Coś zaskoczy i Państwa również. A no zobaczymy. Polecamy stronę trójki www.polskiradio.pl/trójka w zakładce pod listą przebojów programu trzeciego. Cały zestaw i głosowanie na 100 utworów w imieniu Piotrów i Marków. Zapraszamy 1 stycznia od rana do wieczora na kolejne zestawienie topów wszechczasów w trójce. Teraz Violet Indiana. ubiegłym tygodniu w tonacji, Lee's Fraser razy dwa, no to teraz Robin Guthrie jego projekt Violet Indiana. Roulette, ich pierwszy album, bo to był Duet 2001 rok i Sundance. Tak, żeby troszeczkę po drugiej stronie Radio i u nas też przy Myśliwieckiej 357 było y, trochę cieplej. Mam nadzieję, że tak było. No to teraz spacer y, zimowy w dalszym ciągu w ciepłym futrze, płaszczu, kurtce, czymkolwiek. Ale żeby, żeby za bardzo Państwo nie zmarzli, Walking in the Winter to takie przypomnienie z zespołu dekoral. King in the Winter. Jest taka piękna płyta grupy The Coral zatytułowana Butterfly House i to właśnie z tego albumu. Za tydzień to będzie tonacja świąteczna w poniedziałek, w drugi dzień Dzień Świąt Bożego Narodzenia. Zapraszam już teraz bardzo serdecznie, wyjątkowo na dwie godziny od 14 do 16 i na koniec a już zaczął śpiewać, to ja się szybko pożegnam. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr i Piotr Stelmach. Safian Stevens, No Shade in the Shadow of the Cross Papa. Pa. Give out to give him I search for the castle I lost Drag me to hell In the valley of the death Like my mother Give wings to a stone It's so Shut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 Przed Państwem hity cenowe Stokrotki. Smaczne filety śledziowe Alamatia z tylko 12,90 za kilogram. A twaróg sernikowy doskonały na ciasto za 5,88 za kilogram. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Uwaga! Sekretna wiadomość dla wszystkich świętych Mikołajów. Teraz wszystkie sprzęty aż 30% taniej. Świąteczna promocja. Teraz wszystkie sprzęty aż 30% taniej. Tablety i laptopy, routery, nowoczesne smartfony, telewizory i sprzęt AGD aż 30% taniej. Świąteczna promocja w Smartdom. Zapraszamy do punktów sprzedaży plusa lub cyfrowego Polsatu. Dotyczy wybranych wariantów oferty plus. Szczegóły w regulaminach promocji na plus.pl oraz u doradców.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 Żegnamy reklamy. Tu program Ceci Polskiego Radia, poniedziałek, 19 grudnia, jest 15. Małgorzata Mańborska praszmowska I Romuald Wójcik. zapraszamy na serwis trójki. Wczoraj spotkania z liderami opozycji, dziś prezydent rozmawiał z marszałkiem Sejmu i prezesem PiSu. Dariusz P. skazany za zabicie żony i czwórki dzieci na dożywocie, ale będzie apelacja. Ponad 30 osób zmarło w Irkucku po wypiciu płynu do kąpieli. Dosłownie kilka minut temu zakończyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim i prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim. Rozmawiali o kryzysowej sytuacji powstałej w związku z piątkowymi wydarzeniami w Sejmie. Na razie jeszcze nie ma informacji o tym, co ustalili. Tymczasem szef nowoczesny Jursard Petru proponuje jutro spotkanie liderom partii zasiadających w parlamencie. Na razie gotowość zadeklarował PSL. Szef P.O. Grzegorz Schetyna uzależnił udział w rozmowie od rezultatów spotkania prezydenta, prezesa PiSu i marszałka Sejmu. Szef klubu PiSu Stanisław Terlecki. Ocenia... Że to świeża sprawa i nie ma wiadomości na ten temat. Przypomnijmy, w piątek posłowie części ugrupowań opozycyjnych PO Nowoczesnej i PSL-u zablokowali Sejmową Mównicę. W ten sposób zareagowali na planowane zmiany w zasadach pracy dziennikarzy w parlamencie oraz na wykluczenie przez marszałka Marka Kuchcińskiego z obrad posła platformy Michała Szczerby, który wywiesił kartkę z napisem Wolne Media i powiedział do marszałka, że muzyka łagodzi obyczaje. Marszałek przeniósł obrady do sali kolumnowej. Tam odbyły się głosowania. Między innymi został uchwalony przyszłoroczny budżet. Według opozycji ustawa została została przyjęta niezgodnie z prawem. Od piątku część posłów opozycji jest w sali sejmowych obrad i od piątku przed Sejmem protestują zwolennicy kodu. 9 lat sędziowania, z czego siedem w fotelu prezesa. Profesor Andrzej Rzepliński kończy dziś swoją kadencję w Trybunale Konstytucyjnym. Czy zmiana na tym fotelu może przynieść uspokojenie nastrojów wokół Trybunału? Zdania są podzielone. Profesor Marek Maj, konstytucjonalista z Uniwersytetu SWPS, uważa, że spór może potrwać jeszcze kilka miesięcy. Kadencja wiceprezesa Biernata jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego wygasa w połowie przyszłego roku, a później będziemy mieli pewne przesilenia pomiędzy częścią sędziów, którzy zostali wybrani wcześniej do Trybunału, a sędziami, którzy zostali wybrani w tej kadencji Sejmu. Tymczasem profesor Genowefa Grabowska, konstytucjonalistka z Wyższej Szkoły Menedżerskiej, uspokaja. Koniec sporu jest możliwy już teraz, choć nie jest wcale pewny. Jak mówi wszystko zależy od tego, kogo na miejsce Rzeplińskiego wybierze prezydent Andrzej Duda. To kto zostanie nawet pełniącym obowiązki, będzie też świadczyło o tym, jak postrzegany jest ten spór z punktu widzenia najwyższych władz państwowych. Będziemy już mieli pewien sygnał. Następcą profesora Andrzeja Rzeplińskiego w hotelu sędziego będzie Michał Warciński, a prezesa nowego trybunału wskaże jutro prezydent z doniesień medialnych wynika, że ma to być Julia Przyłębska. Dożywocie dla Dariusza P. oskarżonego o podpalenie domu w Jastrzębiu Zdroju i zabicie w ten sposób żony i czworga dzieci. Sąd w Rybniku nie miał żadnych wątpliwości. Uznał, że mężczyzna popełnił zbrodnię nie tylko dlatego, że chciał uzyskać pieniądze z ubezpieczenia, ale także dlatego, że chciał uwolnić się od rodziny. Jak mówiła sędzia Grażyna Suchecka, pieniądze, które uzyskałby z odszkodowań byłyby jedynie środkiem do realizacji korzystania z wolności. Przypominała, że zaledwie kilka miesięcy po tragedii Dariusz P. zaczął szukać kobiet, proponując im wspólne życie. Wyrok jest satysfakcjonujący, mówi prokurator. Spruś. Nie wróci to z pewnością życia pokrzywdzonym, ale myślę, że jest to jasny sygnał do społeczeństwa, że takie zbrodnie nigdy nie pozostaną bezkarne. Obrońca Dariusza P. Eugeniusz Krajcer zapowiada apelację. Zwrócę uwagę na to, co należało jeszcze zrobić, nie zrobiono, jakie były błędy itd. To oczywiście wszystko w apelacji będzie. Beriusz P. nigdy nie przyznał się do winy. Prosił sąd o uniewinnienie. Wyrok jest nieprawomocny. Już 33 osoby zmarły w Irkucku z powodu wypicia płynu do kąpieli, który prawdopodobnie zawierał szkodliwy dla człowieka spirytus metylowy. Rosyjski Komitet Śledczy wszczął w tej sprawie dochodzenie. Pierwsi chorzy z objawami zatrucia zaczęli zgłaszać się do irkuckich lekarzy już w nocy z 17 na 18 grudnia. Według osób, które towarzyszyły pacjentom, zatruci spożywali alkoholizowany płyn o nazwie Bojarysznik. Informuje lekarz ze szpitala w Irkucku, Jewgini Wygowski. Miejscowi policjanci tłumaczą, że koszt jednej buteleczki preparatu to około 45 rubli, czyli niespełna 3 złote. To znacznie mniej niż butelka wódki, dlatego zdaniem rosyjskich ekspertów bojarysznik był chętnie kupowany przez osoby uzależnione od alkoholu. Kwestie kontroli tego typu preparatów poruszył na posiedzeniu rządu premier Dmitri Miedwiediew. Trzeba zwrócić uwagę na handel alkoholizowanymi płynami, bowiem mamy do czynienia z biznesem nastawionym na wyrugowanie z obrotu normalnego alkoholu. Według najnowszych danych po spożyciu płynu do kąpieli zmarły już w Irkucku 33 osoby, a blisko 60 w stanie ciężkim przebywa w szpitalach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polski Radio. To był serwis trójki. Nadal dużo chmur, przelotnych opadów śniegu lub mrzawki, w wielu miejscach mgła. W nocy od minus pięciu stopni na północnym wschodzie do plus jednego na południowym zachodzie. Jutro sporo przejaśnień i rozpogodzeń, ale głównie w południowej części kraju. Miejscami przede wszystkim na wschodzie niewielki deszcz, przeważnie od dwóch do 5 stopni, tylko w rejonach podgórskich od jednego stopnia do trzech. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert świąteczne przeceny Setki prezentów taniej nawet do 50% Media Włączamy ceny. Kiedyś były ryby z dziadkiem Dziś po te najlepsze też wybieram się nad polskie stawy i jeziora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 Szalone dni na orange.pl. Tylko do 21 grudnia Sony Xperia XA za jedyne 49 zł w ofercie z nielimitowanymi rozmowami. Taniej aż o 300 zł. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Sprawdź szczegóły i zamów na orange.pl. Doktor Nauk Medycznych Michał Lebiedowski. Wiele starszych osób nie zdaje sobie sprawy, jak ważne jest stosowanie odpowiedniego dla nich preparatu magnezowego. Dlatego osobom w tym wieku polecam Neomak Cardio, bo właśnie suplement diety Neomak Cardio, oprócz magnezu o doskonałej bioretencji, zawiera dodatkowe składniki, które są potrzebne osobom starszym. Sam stosuję Neomak Cardio i mogę potwierdzić, że jest to najlepszy wybór dla seniorów. Neomak, taki powinien być magnez. Teraz w MediaExpert Telewizory smart, laptopy, smartfony Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl I odbierz za godzinę Żegnamy reklamy Trójka Program trzeci polskiego radia Ogłoszenie społeczne to ja, święty Mikołaj, ale ten prawdziwy, biskup od potrzebujących. Namawiam do pomagania, nie do kupowania. Czy słyszałeś o stypendiach Fundacji Świętego Mikołaja? Otrzymują je dzieci, które mają talent i wielkie serce. Żeby rozwinąć skrzydła, potrzebują wsparcia. Dziś możemy im pomóc. Proszę o hojność. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 6 ,15 zł 15 groszy z VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Zbiórkę SMS-ową w ramach akcji Święta bez granic wspiera także Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Jest 15:08. Elżbieta Malinowska, Dyta Kocemba i Katarzyna Pruchnicka witamy państwa. Godzina wychowawcza. Świątecznych tematów w godzinie wychowawczej ciąg dalszy. Tydzień temu rozmawialiśmy w studiu o tym, jak uczyć dzieci dobroczynności, no bo trudno sobie wyobrazić lepszy ku temu czas, a dziś postaram się stworzyć dobrą świąteczną atmosferę i podpowiem Państwu, rodzicom, jak mądrze świąteczną atmosferę w domu wywołać. Zainspirujemy do wybrania się do opery, wspólnie z dziećmi świątecznie popracujemy i to już za chwilę razem z pierwszym gościem polecimy mądre książki. Ta kolenda tak szarpnąca jak oczy, jak oczy, brzeg na czeka wciąż z żarej chmury. Śnieg zamieni w piel szarość zada sobie serdeczny trud. Zniknie pod nim lęk i żal, zniknie złość i serca chud. Lili naj zniknie złość i serca chud. cichnie w nas radość. A dzień zwykły, nadejdzie już wróci zimny oczu, błysk, wróci złość i kłamstwa kurz. Więc kolenda tak szara jak miejskiego dnia. Murny wzrok czeka na odmianę serc. Miłowa. Świerżewska. Świątecznie dziś yy, w godzinie wychowawczej, bo godzina wychowawcza... Dzień dobry. Dzień dobry. Bo godzina wychowawcza ostatnia przed świętami, więc nie możemy nie zagłębić się w świąteczny, dziecięcy temat, no bo święta, Boże Narodzenie to tak naprawdę głównie dzieci chyba korzystają z tej magii. A ja myślę, że wszyscy korzystamy. Dzięki temu, że jesteśmy też z naszymi dziećmi. I, dzięki i dłużej może... i bardziej intensywnie. Tak, tak właśnie. Te święta od momentu w którym dzieci są w domu, naprawdę też dla dorosłych wyglądają zupełnie inaczej, czego właśnie doświadczam. Pomyślałam sobie, że zaproponujemy rodzicom to, co w święta może nakierować nasze rozmowy na odpowiednie tematy, co może pokazać tych świętach te najważniejsze ich aspekty, no i oczywiście literatura dziecięca bardzo dobra, jest do tego stworzona, zgodzisz się ze mną? Tak, zdecydowanie, zdecydowanie tak. No i to na pewno będzie też okazja do tego, żeby pobyć razem po prostu i na przykład dobrze się bawić, czytając niektóre z tych książek, a niektóre rzeczywiście skłaniają do refleksji i to często nawet bardziej rodziców niż dzieci. Taka książka między innymi leży przed nami, ponieważ na stole trójkowym leży wiele książek dla dzieci właśnie, od której chcesz zacząć, bo ja myślę, że my opowiemy o kilku takich pozycjach, może coś z państwo z tego wybiorą mhm. i coś się zagłębią. To może na tej najpoważniejszej może zakończmy. Mówimy o Wigilii Małgorzaty, a zaczniemy od? A zaczniemy od y, wesołej, chociaż też dającej do myślenia, goście na Boże Narodzenie, Sven Norquist, seria o Findusie i Petsonie. Myślę, że dzieci do sięgnięcia po tę książkę zachęcać nie będzie trzeba, bo bohaterowie no, to są ulubieńcy, bo nie tylko kot, ale też ten staruszek, Taki trochę niezdarny, taki e, trochę odludek, ale przesympatyczny. Wspaniale m, przedstawiony na ilustracjach. No i taki człowiek, tak naprawdę człowiek dusza, chociaż właśnie trochę wycofany. No i ten jego Kot, findus, który został wymarzony i y, mieszka już z nim od dawien dawna, ma spodenki. Wszędzie go pełno. Mówi, wszędzie go pełno. Co widać na niektórych obrazkach. <gry> Postanawia razem ze swoim panem, że trzeba jakoś się przygotować do tych świąt. No, przygotowania nie idą zbyt szczęśliwie, bo podczas ścinania y, gałęzi świątecznych y, Petson. Ma wypadek. Mhm. No i później, przez całą książkę, możemy obserwować, jak konsekwencje tego wypadku znosi. Czyli noga, noga. Tak, mhm. noga zawinięta, która utrudnia trochę przygotowania. No ale razem z Kotem, wespół w zespół, jak to we wszystkich tych książkach, świetnie sobie radzą. No i cóż się okazuje. Że przygotowania do czegoś prowadzą. No tutaj budują choinkę, robią ozdoby, no ale okazuje się, że nie spędzą sami tych świąt, bo pojawia się całe towarzystwo, przychodzą, przynoszą różne rzeczy. No i cóż, niby odludek, niby samotny, niby nikogo bliskiego prócz kota w Zielonych Portkach nie ma, a okazuje się, że jednak wszyscy sąsiedzi, którzy być może na co dzień trochę się z niego gdzieś tam wyśmiewają, że jest taki jaki jest, nagle się zjawiają no i święta święta upływają pięknie no ale oczywiście najlepiej im we dwóch przy stole Wigilii świątecznym. Gdzieś na końcu, tak. <grym> tak. Um, proszę, powiedz mi, ta książka jest o takich rzeczach, które są bardzo proste, jeżeli chodzi o święta, o tym, żeby być razem. Tak, ona tak naprawdę głównie, głównie do tego się sprowadza i do tego, że małe rzeczy są ważne, tak, że nie jest ważne to, jak pięknie wszystko przygotujemy. No to Chońka jest piękna, Chońka jest zbudowana z gałęzi. Tak, ale ważny, jest bardzo, bardzo liczył się, tak naprawdę najbardziej liczył się chęci i to, co możemy drugiemu człowiekowi, czy też drugiemu stworzeniu zaoferować. Więc myślę, że to już dla takich całkiem małych dzieci, do rozmowy, do wspólnego czytania, no ale też do oglądania, dlatego, że tutaj jest mnóstwo ukrytych niespodzianek. Kilka wystarczy, że zdradzimy, widać małych Mikołajków sunących na dole strony, tudzież jakieś renifery mnóstwo rzeczy, które warto dzieci zachęcić do szukania, bo choć nie jest to jedna z tych książek, gdzie głównie szukamy różnych elementów, to proszę mi wierzyć, że cała ta seria właśnie też do tego może służyć. Możemy też oglądać Findusa, który postanowił posprzątać pokój, wytrzeć podłogę, jeździ na szczotce jak na desce surfingowej, szaleje, no i nagle tak jak powiedziałaś, on jest tak szybki, że jest go ośmiu na jednej stronie, <gry> tak szybko się przemieszcza. A z kolei na następnej stronie widzimy podłogę, która jest totalnie zalana wodą, jest cała mokra i nawet tam pływają w takie miejsce różne właśnie ziemi zielone stworki, jakiś tak. różowy ptak na I ich nogach. też możemy mhm. szukać w różnych miejscach w książce, bo pojawiają się, nie będziemy zdradzać, gdzie zachęcamy do tego, żeby wspólnie z dziećmi czytać, oglądać, szukać i rozmawiać. Powiedziałaś, że Sven Norquist jest cudowny, to jeszcze mhm. przed nagraniem. Powiedz, dlaczego ten autor tak bardzo ujmuje cię? Bo on w prostych słowach przedstawia rzeczy, które są tak naprawdę najbardziej istotne. To, co mówiliśmy tutaj, to, co się liczy, jest przedstawione jakąś tam prostą historyką, która ma tak naprawdę drugie i trzecie i czwarte dno. I im dziecko starsze, tym więcej tych poziomów może odkrywać. Więc to jest taka książka dla dzieci w każdym wieku tak naprawdę, bo te najmłodsze, którym będziemy czytać, będą głównie zwracać uwagę właśnie na ilustracje, będą się śmiać z tego kota, który wyczynia różne rzeczy i troszkę pewnie się podśmiewać z tego starszego pana, więc to też jest okazja do tego, żeby porozmawiać o tym, że starsi ludzie mają różne zwyczaje swoje, zachowują się nie zawsze tak, jak nam się wydaje, że to jest norma. Więc tutaj każdy tak naprawdę, ka każde zdanie, każda strona są pretekstem do tego, żeby rozmawiać. No a te starsze dzieci już będą same też więcej mogły wynieść, zrozumieć, zastanowić się nad różnymi kwestiami. Goście na Boże Narodzenie, Sven Norquist. tak y, zatytułowana jest ta książka, Ewa Świerżewska polecę je ja też. To jest y, pierwsza pozycja z tych naszych świątecznych, tych do wspólnej rozmowy, wspólnego czytania, pod choinką albo po wigilijnej kolacji, albo nawet przed, żeby jakoś tę atmosferę świąteczną odnaleźć. No i już za chwilę kolejne. To zamieszanie skąd Taki ruch dziś za oknem jest Przecież świat wczoraj jakby spał Trochę to jak bajka Czyż nie, nie nabierzesz się Przecież jesteś duży Ding dong Next świąt to świąt Wracamy do literatury dziecięcej, która przeniesie nas w święta, przygotuje, wywoła te święta w naszych domach. Przepiękna książka, cudowne ilustracje. To widzę już tutaj mm. ze stołu. Ta książka przed Ewą Świerżewską, która jest gościem dzisiejszej godziny wychowawczej. Co polecasz? Książka... Nie tylko dla dzieci, zdecydowanie międzypokoleniowa i to nie tylko dzieci rodzice, ale dziadkowie też e, bardzo dobrze by było, żeby sięgnęli razem z wnukami. Będzie im miło. Będzie im miło i będą mieli też na pewno ucztę dla oka, bo piękne, jak już wspomniałaś, ilustracje Józefa Wilkonia, książka Bóg się rodzi. No i cóż, jest to książka dość nietypowa, dlatego że omawia poszczególne elementy świąt Bożego Narodzenia i tego okresu okołoświątecznego w krótkich, nie powiemy definicjach, bo to nie są definicje, to jest kilka zdań na temat danej rzeczy. Na przykład, No właśnie. O, no, otworzyło mi się akurat nie na rzeczy, tylko na osobie o świętym Mikołaju możemy poczytać. Oczywiście jest tutaj przytoczona legenda, skąd pochodził, ale wszystko w bardzo krótkich słowach, tak, żeby dziecko nawet kilkuletnie już coś z tego miało, coś, żeby coś w nim zostało, bo wiadomo, że gdybyśmy zaczęli nagle czytać bardzo, bardzo długie opowiadanie albo jeszcze nie, niekoniecznie właśnie takie typowym językiem dla dzieci napisane, no to mógłby być kłopot. Tutaj jest krótki Tekst i wspaniała ilustracja Józefa Wilkonia. Dzięki temu też ta książka można czytać na wyrywki, można tak. dobierać sobie. Ja, ja myślę, mhm. że najlepiej e, tak na chybi utrafił. Moje dzieci mają taką ostatnio upodobanie, że jak są właśnie książki, w których są opisywane różne rzeczy, to one tak e, przekładają stronę, przekładają, wkładają palec i mówią: no to teraz to. No to I teraz choinka. pokazała nam się choinka. I znowu, skąd się wziął ten zwyczaj od kiedy jest. No i kolejna piękna ilustracja. Przyznam szczerze, że e, każda z tych ilustracji e, doskonale nadawałaby się, żeby ozdobić ściany dziecięcego pokoju. Naprawdę, no, <grymka> Mam tak z wieloma książkami dla dzieci, bo ostatnio tych pięknie ilustrowanych cudownie jest dużo, żeby wyciąć kartkę, oprawić w ramkę. Na to tak. ilustrację Józefa Wilkonia to mhm. jest. Wspaniałe i mhm. co ostatnio dosyć nietypowe, bo te, które widzimy w najnowszych książkach, bo musimy powiedzieć, że ta książka ukazała się w 2006 roku, ale na pewno jeszcze gdzieś ją można znaleźć, może w bibliotece. Ale one w przeciwieństwie do tych, które są teraz, są mniej mroczne. Jest w nich całkiem sporo kolorów, co nie do końca mi się z twórczością Józefa Wilkonia kojarzy. Tym bardziej tutaj myślę, że że dzieci dzięki temu w ten nastrój świąteczny, który jednak jest kolorowy, bo jest zielony, jest czerwony i tutaj właśnie te kolory się bardzo ładnie pojawiają. No ale to, co jest też interesujące i dlaczego warto by zajrzeć może przed świętami do tej książki, to to, że pojawia się trochę przepisów z różnych krajów. Tutaj na przykład pudding z Anglii. Widziałam też przepisy z Francji pochodzące, więc może jakaś, o tutaj jest z Włoch, może jakaś inspiracja, żeby tę naszą tradycyjną polską Wigilię wzbogacić o jakieś międzynarodowe potrawy. Tak jak y, widzimy, mamy tutaj mnóstwo w jednym, tak? bo mamy zarówno ten świąteczny nastrój, szczególnie przekazywany przez ilustracje, mamy dużo wiedzy przekazywanej przez autorów, no i jeszcze dodatkowo o, taka mini książka kucharska. Bóg się rodzi, ilustracje Józefa Wilkonia, autorzy... Maciej Krupa i Kuba Szpilka. Mhm. No i kolejna książka przed nami, taka poważniejsza, z Wigilią Małgorzaty trochę zwlekałyśmy, bo to jest książka, szczerze mówiąc, moim zdaniem absolutnie dla dorosłych, bo to jest książka o śmierci. To jest książka o godzeniu się z tym, że odchodzenie jest coraz bliżej, mam wrażenie. I... Tak, na pewno dla dorosłych, ale dla tych dzieci starszych, takich dwunastoletnich, 13, myślę, że już spokojnie tak, bo, bo to nie jest do końca książka. Ja jej ja nie odbieram jako książkę o śmierci, mhm. odbieram ją bardziej jako... Próbę godzenia się z tym, że coś minęło bezpowrotnie, ale że jednak jeszcze coś z tego życia, z tego kawałka życia, które przed nami zostało, możemy wziąć dla siebie, możemy dać komuś. Ale bo... też ta książka, moim zdaniem, tak już prościej zupełnie o tej szklance, która jest albo do połowy pełna, albo do połowy to pusta, prawda, że zawsze <laughs> warto dostrzec, że tak. optymistycznie patrzymy. Że jeszcze na życie. coś. No więc właśnie to, że jeszcze nas coś może miłego, miłego spotkać. To, co jest piękne w Wigilii Małgorzaty, no to oprócz ilustracji, o których za chwilę, to sposób, w jaki ta książka jest napisana, bo słów tu niewiele, bardzo oszczędnie, powiedziałabym nawet minimalistycznie, krótka historia życia Małgorzaty i tego, jak na przestrzeni ostatnich lat obchodzenie Bożego Narodzenia zmieniało się wraz z jej wiekiem, wraz z tym, że dzieci założyły swoje rodziny. I to nie chodzi o to, że dzieci nie chciały z nią być, tylko o jej wewnętrzne przemyślenia i o jej odczucia. To jest pięknie, pięknie tutaj pokazane właśnie jak zmienia się człowiekowi wraz z wiekiem i z doświadczeniami życiowymi, jak, w jaki sposób zmienia się ta perspektywa. I to jest też coś, tak jak mówiłyśmy w książce o Petsonie i Findusie, że tam jest starszy człowiek, którego ludzie traktują jako dziwaka, i że to jest dla nas pretekst do rozmowy z dziećmi, to tutaj też dokładnie to się pojawia. Bo tu jest starsza osoba, która być może może być babcią, a nawet prababcią naszych małych dzieci. I łatwiej jest zrozumieć, dziecku, że dana osoba może się w sposób no, dla niego mm, dziwny tak zachowywać, jeżeli zrozumie, że pewne rzeczy z życia, doświadczenia, czas, samopoczucie i tak dalej, jednak wpływają na danego człowieka. Więc ja zawsze z każdej książki, nawet jeżeli określimy, że jest dla starszych albo dla dorosłych, staram się też znaleźć te Elementy, które jesteśmy w stanie wykorzystać do takiego przygotowania naszych dzieci na spotkanie z ludźmi starszymi, z ludźmi chorymi, z ludźmi innymi, żeby pokazywać, że są przyczyny, dlaczego tak się dzieje. To Ta... jest o tyle ważne moim zdaniem teraz, ponieważ żyjemy w czasach, gdzie rzadko zdarzają się wielopokoleniowe tak. rodziny, ogromne domy, w których mieszkają prawda. prababcie, mm. dziadkowie. Czego przykładem jest Małgorzata, no która właśnie. samotnie mhm. obchodzi Wigilię, a tak naprawdę nie samotnie, bo okazuje się, że w życiu nawet bardzo starszego człowieka zdarzają się pewne niespodzianki i że czasem Chociaż bardzo jest mu trudno, bo już jest mniej elastyczny, już pewnych rzeczy się boi. Czasem warto podjąć to ryzyko i wyjść poza swoją strefę komfortu. W przypadku Małgorzaty otworzyć drzwi przed mhm. nieznajomymi, którzy bo Strefa przez, komfortu jest dość niewielka. Jest tak, mhm. jest, nie, jest niewielka i tak, ograniczająca się tak naprawdę pewnie z dnia na dzień. No ale okazuje się, że ona zdobywa się na, na tę odwagę. Robi ten krok, no i tu jest takie piękne zdanie na, na końcu. Małgorzata obserwuje, jak odjeżdżają i uśmiecha się czule. Nigdy się nie domyślą, co podarowali jej w tę Wigilię, którą postanowili świętować mimo przeciwności. Czyli z jednej strony ona dała coś komuś, tak? Umożliwiła skorzystanie z telefonu ludziom, którym zepsuł się samochód. Już zdradźmy, o co chodzi, bo to bardzo tajemniczo wyszło. A z drugiej strony oni, nie, nie zdając sobie do końca z tego sprawy, też dali jej coś. Ona zrobiła ten krok, wyszła z domu, odważyła się otworzyć drzwi, odważyła się porozmawiać z obcymi, mimo że wydawało jej się, że absolutnie nie można tego robić, bo no, czuła, że już jest tą starszą osobą, która jest taka zamknięta w sobie, ale... Okazuje się, że niezależnie od wieku i okoliczności zawsze warto podejmować te wyzwania. No i tu, jak państwo się domyślają, jest ogrom też tematów, o których można rozmawiać poza starością i poza stosunkiem do osób starszych tak naprawdę. Tu jest jeszcze otwartość, a na takim najprostszym poziomie dla małych dzieci, że warto pomagać, że pomagając innym dostajemy też coś od nich i tak dalej. A tak, i tak, zdecydowanie. Dalej. I musimy jedno słowo powiedzieć o ilustracjach, skoro powiedzieliśmy, tak że powiem o ilustracjach. Tak naprawdę można tę książkę traktować w kategorii książki obrazkowej, bo ilustracje w przeciwieństwie do tekstu zajmują znaczną część każdej, każdej strony. I opowiadają historię. I one opowiadają historię, one opowiadają historię równoległą. I to jest w nich też piękne, że tak naprawdę y, dziecko, które czytać samo jeszcze nie potrafi, może tę książkę wziąć i na przykład spróbować opowiedzieć własną historię mhm. na podstawie tych ilustracji. Tam w ilustracjach jest więcej niż w tekście. Tak. Czytanie w fotelu czy na kanapie rodzinne, to zawsze jest bardzo dobre sprawa i to zawsze jest godne polecenia. Natomiast Ewa Świerżewska, mój dzisiejszy gość, jest osobą rodzinnie bardzo aktywną. Znamy cię też od tej strony. Namawiasz do takiego sportowego, rodzinnego życia. No i w święta o tym też nie zapominasz. Tak, nie zapominam o aktywności, ale głównie tutaj będę mówiła o aktywności twórczej, bo przede mną chociaż oczywiście te wszystkie rzeczy można, najlepiej by było, żeby było tak Tutaj czytamy, potem trochę jemy, potem idziemy troszkę odetchnąć świeżym powietrzem, poruszać się, a potem, kiedy dzieci już są trochę zmęczone, ale jeszcze by coś zrobiły, podsuwamy im dwie książki, które nie do końca są książkami, bo czytania w nich niewiele, za to dużo różnych aktywności do wykonania, dużo krzyżówek, quizów i różnych innych zagadek do rozwiązania. I to jest tak, gang fałszywych Mikołajów, historia nosy reniferom mrożąca, skąd inąd wielce pouczająca, Niki Jareworowskiej-Duchlińskiej. Propozycja bardzo dobra, no i szczególnie właśnie na ten czas, więc nie ma co zwlekać, trzeba, trzeba po nią sięgnąć. Myślę, że kilka godzin dobrej twórczej zabawy, artystycznej, dla dzieci, ale myślę, że nie tylko dla dzieci, bo może jacyś wujkowie albo ciocie, albo i rodzice dadzą się wciągnąć w to, żeby tworzyć, bo to, co mamy na kartach książki, to może być tylko początek do tego, co nagle powstanie nam na wielkich y, kartach, a jeżeli ktoś ma na przykład y, ścianę pomalowaną kredą tablicową, to może na ścianie nagle powstaną renifery i różne inne rzeczy właśnie inspirowane tą książką. No i druga książka, też na gwiazdkę, więc też musimy o niej teraz powiedzieć zeszyt bananowy na gwiazdkę stworzony przez autorki książki Banany z cukru pudru i na Nagiewąt się patrzy. To jest taka książka, w której jest trochę propozycji różnych y, zabaw, ale są też opisy zwyczajów świątecznych, y, są do wykonania ozdoby, więc może też warto sięgnąć przed y, chwilę przed świętami. No i znów mamy przepisy na przykład na pierniczki całuski i dużo, dużo y, inspiracji do wspólnych, rodzinnych działań. Więc ja myślę, że z tymi książkami, o których mówiłyśmy wcześniej i z tymi książkami szykują nam się bardzo rodzinne Piękne, kulturalne, ciepłe i uczuciowe święta. Czego, jak rozumiem, wszystkim naszym słuchaczom życzysz. Zdecydowanie tak. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Gościem przedświątecznej godziny wychowawczej była Ewa Świerżewska, szefowa portalu kulturka.pl. Tak jest.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 be done. Dzięki Ewie Świerżewskiej wiemy już, jakie pozycje literatury dziecięcej wywołają świąteczną atmosferę, ale również wywołają ważne tematy, które w święta poruszyć z dziećmi warto. A teraz zaproszę Państwa do Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Dziadek do Orzechów, balet Piotra Czajkowskiego jest jednym ze spektakli, które do świąt pasują jak ulał. Może warto taką świąteczną tradycję w domu wywołać, a zupełnie wyjątkowe wspomnienia z tym konkretnie spektaklem mają dwie dorosłe już dziś chórzystki, Magdalena Gruziel i Julita Skomorowska. To był pierwszy spektakl, w którym w ogóle wziąłem udział jako dziecko, czyli jeszcze nie na scenie, bo śpiewaliśmy z kulis. No i to było pierwsze zetknięcie ze sceną Opery Narodowej w Warszawie. Pierwsze wrażenie, ogromne sceny, spektaklu, tego wszystkiego co tam się dzieje. No a do tego klimat Dziadka do Orzechów, wyjątkowy, bo wyjątkowo świąteczny. Były śnieżynki, padał śnieg, były choineczki i śpiewaliśmy naprawdę piękną muzykę. I to było zawsze wyczekiwane, później co roku oczekiwanie na to, żeby wziąć udział w dziadku do orzechów. To jest w ogóle bardzo piękny balet. Balet do muzyki Piotra Czajkowskiego. Wtedy choreografem tego baletu był Andrzej Głogolski, potem zmienialiście się choreografowie, ale spektakl jest przeznaczony głównie dla dzieci, bo libretto jest typowym spektaklem dla dzieci. Jest Klara, która zapada w sen i śnią jej się przedziwne podróże, zwiedza cały świat. Tak naprawdę w pierwszym akcie tego baletu spotykaj się cała rodzina przed świąteczną Wigilią. Są prezenty. No jest piękny, kolorowy spektakl. Do tego Piękna muzyka, więc zachęcam do pójścia do teatru. Jak było widziane oczami dziecka, które stało gdzieś tam za sceną. No to jest magia. Oglądać spektakl w Operze Narodowej z perspektywy kulis. To jest magia, bo widzimy z boku to co się dzieje na scenie, więc z zupełnie innej perspektywy niż widz. I widzimy też te wszystkie przygotowania, które są w kulisach i widzimy jak Tancerze wchodzą w zupełnie inny świat w momencie kiedy wchodzą w światło sceny, a inny kiedy schodzą w kulisy. Gdzieś my staliśmy na styku tych dwóch światów i to robi niesamowite wrażenie. Ten spektakl jest tak przepiękny, jest tak kolorowy, że każda scena wygląda inaczej, się tyle dzieje. No to była bajka, za każdym razem staliśmy jak zahipnotyzowani za tymi kulisami i bardzo to przeżywaliśmy, więc piękne doświadczenie. Ta świąteczna opowieść z dzieciństwa mam nadzieję będzie dla Państwa inspiracją, a wspomnij wysłuchała Izabela Woźniak, a już za chwilę kolejni goście. Washing their sins Now we're all so set up And barely alive But still we make an effort to survive Slowly controlling Somehow Oh, why can't we live? And learn from our sins. Why not embrace that your Lord is a thief? With such a beautiful smile underneath, taking you down to a bag on your knees. Mm -hmm. On your knees. And now, now we're all so set up and buried alive. Still we make an effort to survive Slowly controlling somehow Now we're all so fed up and barely alive And still we make an effort to survive Slowly controlling somehow Święta i świąteczny nastrój są bardzo szeroko teraz już obecne wokół nas, szczególnie w tej sferze komercyjnej i zastanawiam się, jak teraz w tych czasach tak przesyconych mikołajami z czerwonymi czapkami, prezentami, konsumpcją właśnie, pokazać naszym dzieciom tradycję świąteczną, zbliżyć je do tego, czym te święta kiedyś były, ale też do całej istoty Świąt Bożego Narodzenia. No i mam nadzieję, że pomogą mi w tym dwie panie, Anna Grunwald i Klaudia Pazdan. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Z Muzeum dla Dzieci w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Stąd moje podejrzenia, że są Panie idealnymi gośćmi, żeby rodzicom, nam wszystkim pomóc w tym, jak dzieciom świąteczną tradycję przybliżać. Co zrobić? No właśnie, w tym wspaniałym miejscu, które mamy do dyspozycji, oferujemy szeroki wachlarz różnych form, właśnie żeby uczynić te święta, żeby je odkomercjalizować, żeby sięgnąć y, głęboko do źródeł, żeby skontaktować naszych gości y, z taką y, czystą tradycją. A zatem y, zapraszamy dzieci razem z nauczycielami na specjalnie przygotowane dla nich zajęcia edukacyjne. Zapraszamy naszych gości indywidualnych na weekendowe warsztaty, także z twórcami ludowymi, bądź z gośćmi zagranicznymi czy wreszcie organizujemy koncerty, tak jak dzisiaj. Muzeum właśnie w tej chwili odbywa się koncert świąteczny muzyki góralskiej, więc i są to koncerty masowe dla maluchów. Mogą przyjść z rodzicami, mogą przyjść z nauczycielami. Dla nas wielką wartością jest to, że etnografia to nauka, która dotyczy człowieka, jego miejsca w kulturze, jego całego świata, więc też sfery świętowania. Stąd też ważnym aspektem dla nas zawsze są święta Bożego Narodzenia. Zapraszając twórców ludowych, Staramy się pokazać właśnie taką, powiedzielibyśmy jak najbardziej nietkniętą tradycję. Staramy się też odwołać do tego, co ważne dla wszystkich, czyli do poczucia wspólnoty, którą buduje czas świętowania. Do poczucia więzi z miejscem, w którym się urodziliśmy, bądź wychowaliśmy. Wreszcie do takiej potrzeby cieszenia się wspólnie. Dlatego, że święta zawsze są czasem radości, czasem świątecznym. Czasem, w którym każdy, czy lubi święta, czy nie lubi, jednak uśmiecha się na koniec i stwierdza, że to był ten moment, na który czekał. Organizujemy co roku w okresie Bożego Narodzenia już się odbyły nie tak dawno temu wielkie warsztaty bożonarodzeniowe, podczas których nasi goście, czyli rodzice z dziećmi, mogą wykonać własne ozdoby bożonarodzeniowe. Ale to są bardzo wyjątkowe ozdoby, dlatego że w tym roku zaproponowaliśmy naszym gościom święta od nowa. Czyli chcieliśmy pokazać te święta jako taki czas odnowy, no trochę duchowej, moment kiedy obiecujemy sobie, że będziemy lepsi, ale też jakby y, te dekoracje, które wykonywali nasi goście własnoręcznie, y, były zainspirowane bardzo mocno tradycyjnymi ozdobami, tymi, które pojawiały się na podłaźniczkach, a później na choinkach w domach naszych babć i prababć. Natomiast zostały wykonane i zaprojektowane przez nasze artystki y, ze współczesnych materiałów. Z tego co jest dostępne, z tego co najmłodsi kochają najbardziej, czyli błyszczących, szeleszczących, różnego rodzaju współczesnych materiałów. I takie właśnie ozdoby nasi goście mogli zrobić i wynieść w tym roku ze swoich warsztatów, tym samym przenosząc fragment muzeum do domu. Mhm. Nie, no. No, tak. No bardzo też dbamy na co dzień w tym okresie przedświątecznym, żeby zapraszać do muzeum tak zwany pierwszy garnitur twórców ludowych. Bardzo ściśle współpracujemy ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych. Wiemy, że to są ludzie, których powinniśmy hołbić, pielęgnować ich artyzm, takie zanurzenie też głębokie w konkretnym regionie, w tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Na te nasze warsztaty i spotkania z twórcami przychodzą całe rodziny. Dziadkowie przyprowadzają wnuki, przychodzą rodzice. No dobrze, ale to wszystko dla tych, którzy mieszkają w Warszawie bądź okolicach, no albo chcą się wybrać specjalnie. Natomiast my w tej chwili mamy tę moc, że możemy dotrzeć dużo dalej. Proszę zainspirować nas, rodziców, do tego, żebyśmy coś w domu z dziećmi zrobili, takiego, co będzie naprawdę, o czym będzie można opowiedzieć, Coś, przez co dzieci będą mogły dotknąć tradycji. Nasze obiekty są też dostępne online, dlatego że z racji faktu, że mamy katalog zbiorów, który jest dostępny na naszej stronie, stronie Państwowego Muzeum Etnograficznego, można zobaczyć, co pod hasłem Boże Narodzenie można wyszukać w naszych zbiorach i tam każdy może się zagłębić w to jakiego typu obiekty już udostępniliśmy w katalogu, który jeszcze oczywiście nie jest kompletny. Każdy z nas y, lubi stworzyć coś własnego. Po obejrzeniu czegoś takiego, y, po zobaczeniu ciekawej szopki, czy wyjątkowej dekoracji zrobionej z wiórów, powinniśmy tak naprawdę sami zacząć trochę kombinować. Zebrać się albo całą rodzinką, albo po prostu zaprosić dzieci. Przygotować czasem najprostsze materiały. Czasem wystarczy kilka pasków papieru, trochę kleju, no i oczywiście wyobraźnia. W dobie internetu myślę, że nie ma też jakby możliwości pominięcia różnych inspiracji, które można znaleźć na różnego rodzaju ciekawych forach. My też staramy się publikować mnóstwo zdjęć z naszych wydarzeń, po to, żeby nasi goście, nawet jeżeli nie mają możliwości do nas przejść, mogli w domu sami spróbować swoich sił. Czyli zajrzeć na stronę internetową, znaleźć sobie jakiś obiekt muzealny i odtworzyć, spróbować zrobić to w domu, w międzyczasie poopowiadać dzieciom trochę o tym, co tradycyjnie robiło się w tym tygodniu przedświątecznym w domach? Coś, do czego możemy, poza porządkami, do tego, chociaż do tego też warto dzieci zaangażować, ale w co możemy wciągnąć i włączyć nasze dzieci? Myślę, że takim zwyczajem, który, który był niezwykły i chętnie by się dzieci włączył, ale nie wiem, czy powinniśmy go polecać, było pozyskanie choinki metodą przemysłową, ponieważ nie wiem, czy państwo wiedzą, że tradycyjne było zabranie choinki lasowi, czyli po prostu to, za co w tej chwili jesteśmy ścigani, czyli wyrąbanie po prostu dla siebie odpowiedniego drzewka, które często dana rodzina, zwykle mężczyzna obserwowali, obserwował w tym wypadku przez cały rok, upatrzył sobie, a następnie szło się po prostu z siekierą w odpowiedni zagajnik, by takie drzewko pozyskać. Mi się wydaje, że takim atrakcyjnym elementem, Ozdobnym wnętrza byłoby wykonanie własnej podłaźniczki, czegoś, co jest niezwykle tradycyjna, bo to jest poprzedniczka choinki, która przywędrowała do nas z Niemiec, którą bardzo lubimy, i już też w już, jest nasza. Już, jest, już jest taka bardzo nasza i, i też często jest niezwykle w tej chwili strojna. Wygląda jak modelka na wybiegu podczas pokazu mody. Natomiast podłaźniczka jest niezwykle swojska. Podłaźniczka to jest po prostu czubek choinki. I odcięty, zawieszony odwrotnie u sufitu i zdobiony właśnie tym, co potrafimy sami wykonać. Pieczone pierniczki, jabłka, orzechy, ewentualnie papierowe łańcuchy, papierowe ozdoby. Taka podłaźniczka nawet malutka myślę, że będzie takim symbolem, który będzie wiązał nas z przeszłymi czasy, będzie przypominał nam o naszych przodkach, może być inspiracją do wspólnej dyskusji o pradziadkach, o tradycjach naszej rodziny, o tym jak to było za dzieciństwa rodziców, dziadków. Także ten symbol wydaje mi się niezwykle interesujący i taki wart yy, pielęgnowania. Myślę, że różnego rodzaju inspiracje światłem i tym światłem, które jest bardzo ważne w czasie świąt, no to oczywiście są świetliste gwiazdy i różnego rodzaju ozdoby przypominające o tym, że to jest właśnie noc, która pozornie wydaje się być ciemna noc wigilijna, ale tak naprawdę rozświetla mrok. Dawniej przygotowywano różnego rodzaju ozdoby, głównie składające się no, z naturalnych świeczek, które dzisiaj wydają się nam zbyt niebezpieczne, ale myślę, że wykonanie jakiegoś wspólnego lampionu albo zrobienie gwiazdy, która no właśnie będzie zrobiona z takich nietypowych materiałów. My w tym roku zaproponowaliśmy naszym małym gościom podczas lekcji gwiazdy wykonywane z papierowych torebek, które budzą w nich wielką radość, dlatego że z czegoś, co zupełnie nie przypomina materiału można zrobić naprawdę piękną y, gwiazdę, przypominającą właśnie taką gwiazdę kolędniczą betlejemską. I też te gwiazdy betlejemskie, te gwiazdy, które nosili ze sobą kolędnicy, były takim widocznym znakiem tego, że to już ten czas. Więc myślę, że każdy z nas y, mógłby wykonać taką gwiazdę, być może zawiesić ją w miejscu, które będzie widoczne też dla, dla nas, dla naszych gości, którzy będą do nas przychodzić, oczywiście w tym czasie świątecznym. Myślę, że też takim ważnym aspektem przygotowania do świąt, w którym dawniej dzieci raczej nie pomagały, natomiast y, dzisiaj i myślę, że chętnie to robią, to są różnego rodzaju prace w kuchni. Mówię pracę, ale tak naprawdę to jest taki, tak radosny czas, że, że nawet mielenie maku może się okazać czymś, co będzie dla nas inspirujące. Są też różnego rodzaju historie i opowieści związane właśnie z tymi potrawami, które przecież przygotowujemy specjalnie tylko raz w roku na Wigilijną Wieczerzę każda z nich miała rzeczywiście pochodzić z tych czterech światów dostępnych człowiekowi, czyli właśnie z lasu, z wody, z ziemi, z pola. I wszystkie te potrawy mają swoje uzasadnienie. Jedne miały być potrawami mediacyjnymi, czyli łączyć nas na przykład z duchami przodków. No dobrze, ale powiedzmy o tym więcej. Mm -hmm. Z lasu domyślam się grzyby, stąd grzyby, na tak. Stole. tak. Mm -hmm. Różnego rodzaju też jagody. Pojawiały się czasem suszone żurawiny, pojawiały się suszone borówki, mówiąc po krakowsku. Pojawiały się też potrawy oczywiście z wody, czyli rybki w każdej swojej postaci w zależności od regionu, to był karp, to był śledź, to mógł być pstrąg, to, co było dostępne. No i pojawiały się oczywiście też płody ziemi, czyli to, co z pola, czyli różnego rodzaju zboża, pszenica, o której trochę zapominamy, yy, różnego rodzaju przetwory mączne, czyli Placki, kluski, to wszystko, co zrobione było z tego, co trzeba było wyhodować w polu, wysiać wcześniej, odpowiednio przygotować, żeby można było z tego coś e, podać. Więc tak naprawdę te wszystkie światy jakoś się tam musiały no spotkać. Bo jeszcze ten, a e, mak? To, to rzeczywiście bardzo Tak, <laughs> mak jest trochę takim czynnikiem dzikim, czyli tym, co jest e, z łąki. Natomiast dzisiaj w większości używamy maku, który jest makiem e, spożywczym, makiem przygotowanym do tego, żeby go zjeść. Natomiast ten dawny mak był makiem dzikim. E, no i dzięki temu też miało większość zawartość tego, co, co kojarzy się z makiem, czyli zdolność usypiania, ale też właśnie ta zawartość różnych substancji, Piatów. opiatów, mm -hmm. tak? Pozwalała na to, że mak był rzeczywiście potrawą mediacyjną, czyli, czyli pozwalała na to, żeby rzeczywiście kontaktować się z tymi przodkami, na przykład podczas snu. Więc różnego rodzaju też um, rośliny, które były dzikie, które były dziko zbierane, pojawiały się na tym w gilinnym, tworząc pewną opowieść. Ta opowieść oczywiście musiała być rozłożona na białym obrusie. Pod tym obrusem musiało się znaleźć też to, co było istotne, czyli siano. Siano też, które karmiło i ludzi, i zwierzęta no i różnego rodzaju też wróżby związane z tym, o których chyba zapominamy już dzisiaj. Ten dobrobyt, który był wróżony od właśnie nocy wigilijnej aż do Nowego Roku. Każdy dzień to jeden miesiąc. Jaka pogoda, jakie będą zbiory. Kto pierwszy przejdzie Kto, przez tak. próg domostwa, <głos> tak. jaki wyciągniemy kłos spod, właśnie spod obrosu mhm. z tego sianka. I też to, o czym zapomnieliśmy już chyba zupełnie, czyli za mąż pójście, tak bardzo ważny element dla zwłaszcza młodych osób, które świętowały swoją Wigilię, Związanie Związane było to też z tym, kto z kim spotka się pod podłaźniczką, bo trzeba było pod nią oczywiście podejść, bo musiała być podwieszana pod sufitem. Taka trochę je miała. Taka tak. trochę dawna jemiała, tak. miała, tak. Mhm. No i też snob wrogu czasami tak. domostwa też był stawiany właśnie mhm. jako taki symbol dobrobytu. Co bogatsi gospodarze też zasypywali wręcz podłogę właśnie takim sianem po to, żeby, przepraszam, słomą, żeby, żeby właśnie ten dobrobyt nastał. Więc to był taki czas trochę magiczny. Czas, no, powiedzielibyśmy zaklinania rzeczywistości, na który bardzo długo czekano. Dlatego, że teraz czas przygotowania do świąt trochę nam się skrócił i stał się tak naprawdę czasem wyprzedaży i zakupów. Natomiast warto pamiętać o tym, że Czasem przygotowania do świąt Bożego Narodzenia był czas Adwentu, który trwał aż cztery tygodnie po to, żebyśmy odpowiednio mogli się przygotować. No tak, ale to już jakoś tam za nami, ale mamy jeszcze tydzień i ja mam nadzieję, że to co pani powiedziały, yy, Państwa również, bo mnie w stu procentach nastroją świątecznie, ale tak trochę tradycyjnie, no ta podłaźniczka to, to cudowny <śmiech> pomysł. Serdecznie Paniom dziękuję za tę przedświąteczną rozmowę. Anna Grunwald. Dziękuję. I Klaudia Pazdan z Muzeum dla dzieci w państwowym muzeum etnograficznym. Dziękuję Warszawie. bardzo. Dziękuję bardzo. I to by było na tyle w dzisiejszej godzinie wychowawczej. Mam nadzieję, że świątecznie i rodzicielsko państwa zainspirowałyśmy Elżbieta malinowska, dyta kocemba i Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia już w nowym roku, połaci śnieg w przeróżnej postaci śnieg na siostry i braci zimowy plakacik śnieg śnieg na naszą Do jasła, na wzmiankę, że zgasła Na zdarte dwa hasła Na sław, zasłał Na dobre pobudki Na gorsze ich skutki Na puste ogródki Na dzionek za krótki Na wsi męble We śnie Na, na, na kocham cię stale Śnie na, na, na, na żale, wśle, że wcale tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Śnie. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. 50-calowy telewizor Ultra HD Samsung. Smart TV z technologią HDR. Za jedyne 2699 zł Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. Mediamarkt.pl Zdrowital w prezencie dla mamy, bo bardzo ją kochamy. Zdrowital w prezencie dla dziadka, bo ma już swoje latka.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 Teraz w MediaExpert. Telewizory smart, laptopy, smartfony zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Niskie ceny. Media Wszystkiego najsłodszego, nie tylko na święta. Wszystkiego najlepszego, nie tylko z okazji. Wszystkiego najmilszego, nie tylko w domu.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 Przed Państwem hity cenowe Stokrotki. Smaczne filety śledziowe Alamatia jest tylko 12,90 za kilogram. A twaróg sernikowy doskonały na ciasto za 5,88 za kilogram. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. W Media Expert świąteczne przeceny. Setki prezentów taniej nawet do 50%. Media Nie możesz doczekać się świąt? Już dziś sprawdź, jakie prezenty przygotowały polskie linie lotnicze LOT. Teraz na LOT.com codziennie inny kierunek w promocyjnej cenie. Nawet do 50% taniej. Bo najlepsza strona świąt to strona LOT.com. Rwi, rwi, rwi. rwi. rwi, rwi. sił. Rwi okazję w sklepach euro. 60 cali. Ultra HD. Samsung Smart za 4290. Smart TV 43 cale. Philips za 1000.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 tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantrej. Witam Państwa, poniedziałek, 19 grudnia minęła 16. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. A w tym serwisie relacja po spotkaniu prezydenta z marszałkiem Sejmu i prezesem PiS-u. Horror, balepo, nadal są stamtąd ewakuowani uchodźcy. I pierwsze ognisko ptasiej grypy na Podkarpaciu. Wczoraj prezydent Andrzej Duda spotkał się z liderami wszystkich partii opozycyjnych. Dziś rozmawiał z prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim i marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim. Spotkanie trwało prawie dwie godziny. To efekt licznych protestów przed Sejmem w związku ze zmianami w zasadach pracy dziennikarzy w parlamencie oraz w związku z wykluczeniem z obrad przez marszałka Kuchcińskiego, posła PO Michała Szczerpy. Przed Pałacem Prezydenckim jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, czy coś już wiemy o wynikach spotkania z prezesem PiS i marszałkiem Sejmu? No niestety na razie nie wiemy, jakie zapadły ustalenia na tym spotkaniu. Nikt z uczestników tych rozmów do nas nie wyszedł, do nas do dziennikarzy. No wiemy tylko tyle, że rozmowa prezydenta z liderem Prawa i Sprawiedliwości oraz z marszałkiem Sejmu rozpoczęła się kilkanaście minut po trzynastej. Pierwszy z Pałacu Prezydenckiego w okolice godziny piętnastej wjechał samochód z Jarosławem Kaczyńskim, a chwilę potem pałac opuścił marszałek Marek Kuchciński. Rozmowy zdominowały dwa tematy, te o których mówiliście już przed chwilą, czyli Piątkowe głosowania w Sejmie, a także zasady, na jakich my, dziennikarze, będziemy mogli pracować i wchodzić do parlamentu. I ta dzisiejsza rozmowa zamyka cykl spotkań głowy państwa w tych obu sprawach. Wczoraj Andrzej Duda spotkał się z liderami wszystkich partii opozycyjnych. I już wczoraj rzecznik prezydenta Marek Magierowski poinformował, że Andrzej Duda zlecił ekspertyzy prawne dotyczące piątkowych głosowań i przyjętych wtedy ustaw, między innymi tej uchwalającej budżet na przyszły rok. Dziękujemy, mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Podajmy, że dziś doszło do jeszcze jednego spotkania. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski rozmawiał z dziennikarzami o tym spotkaniu już za kilka minut w naszej audycji. Zapraszamy do trójki. 60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn. Od października przyszłego roku w tym wieku będziemy przechodzili na emeryturę. Prezydent podpisał ustawę obniżającą wiek emerytalny. To jest zmiana, która wychodzi naprzeciw wielokrotnie, tak jak powiedziałem, zgłaszanym postulatom społecznym absolutnej większości polskiego społeczeństwa. Za podpisanie ustawy dziękował prezydentowi szef Solidarności Piotr Duda. Ten złożony dzisiaj podpis przez pana prezydenta przywraca godność polskiemu pracownikowi. To dzisiaj pracownik będzie decydował w jakim czasie kiedy ma przyjść na emeryturę, a nie polityk. Ekonomiści przypominają, że to pracodawcy głównie decydują o tym, kiedy pracownik idzie na emeryturę i ostrzegają, że przyszłe emerytury będą bardzo niskie, a najbardziej stracą na nich kobiety. Około 15 tysięcy osób udało się do tej pory ewakuować ze wschodniego Aleppo. Tak twierdzą władze Turcji. Od piątku trwa operacja wywożenia ze wschodnich dzielnic miasta cywilów oraz bojowników, którzy w ostatnich dniach przegrali walkę o Aleppo z rządową armią. Stryjczycy, którzy opuścili miasto mówią o horrorze, jaki rozegrywał się w ostatnich dniach. Wojciech Cegielski. Minister spraw zagranicznych Turcji, Mevlut Cavuszolu, poinformował, że od północy udało się wywieźć z Aleppo 4 tysiące osób, a w sumie 15 tysięcy. Nie wiadomo, czy dane te są wiarygodne, ale Turcja jest jednym z krajów, które ma największą wiedzę o tym, co dzieje się w pogrążonym w chaosie Aleppo. Wśród ewakuowanych jest grupa 50 dzieci, które przez ostatnie dni były uwięzione w budynku miejscowego sierocińca. Według UNICEF stan niektórych z nich jest krytyczny. Z Aleppo wyjechała też siedmioletnia Bana Alabed, dziewczynka, w ostatnich dniach pisała na Twitterze o przerażających scenach, jakie rozgrywały się w bombardowanym mieście. Wraz z Baną Aleppo opuściła też jej matka Fatema. No, ja Opuszczam mój kraj, zostawiłam tam swoją duszę. Chcę dobrej przyszłości dla moich dzieci, ale wiem, że to nie nastąpi. Ewakuacja Aleppo została przerwana w piątek i ponownie rozpoczęła się minionej nocy. Równocześnie ruszyła też ewakuacja dwóch szyickich wiosek w prowincji Idlib, które są oblężone przez rebeliantów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Jeszcze dziś o sytuacji w Aleppo będzie dyskutować Rada Bezpieczeństwa ONZ. Państwa członkowskie chcą przyjąć rezolucję na mocy której proces ewakuacji mieliby nadzorować ONZ-towscy obserwatorzy. I wracamy jeszcze do kraju. Piąte ognisko ptasiej grypy w Polsce, ale pierwsze na Podkarpaciu wykryto na fermie drobiu pod Przemyślem. Infekcję spowodował prawdopodobnie kontakt zwierząt z dzikimi ptakami. Główny lekarz weterynarii, Włodzimierz Skorupski przypomina hodowcom o stosowaniu zasad bezpieczeństwa. Ptactwo to przyzagrodowe, drobnych hodowli, muszą być odizolowane od dzikich ptactwa. Druga to jest kwestia odzieży ochronnej. Karma dla zwierząt też musi być odizolowana od dzikiego ptactwa i ograniczenie ruchu ludzi. Do tej pory wszystkie ogniska wirusa pod typu H5N8 odkryto na Lubelszczyźnie. Teraz także część Podkarpacia dotyczyć będą problemy z eksportem, przewiduje prezes Związku Polskie Mięso Witold Choiński. Miejmy nadzieję, że kraje europejskie czy rynki trzecie przede wszystkim podejdą do tego jako wyłączonego regionu, czy uznanego jako region, z którego nie można prowadzić eksportu. Natomiast zaliczą pozostały teren kraju do terenów wolnych od tego ryzyka i będzie można eksport prowadzić i to by było najlepsze rozwiązanie. Czwarty przypadek H5N8 potwierdzono wczoraj w gminie Deszczno w Lubuskiem. Konieczna była likwidacja ponad 36 tysięcy sztuk drobiu. A na koniec ponad 100 szopek do oglądania. Wystarczy zajrzeć do Muzeum Zamku w Łańcucie. Ci, którzy już zajrzeli, mówią tak. Bardzo ładne, przepiękne, wszystkie naprawdę wyjątkowe. Taka złota z makaronu, tutaj stojemy o niej. Jest taka tamta z plasteliny. Każda praca na pewno kosztowała dużo czasu i zaangażowania dzieciaków, także wszystkie, wszystkie są przepiękne. Szopki w łańcuckim manerzu można oglądać do 20 stycznia. Ale to był serwis trójki. Wieczorem i w nocy w całej Polsce pochmurno, do tego miejscami mglisto, niewielkie opady na Podlasiu, nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura w nocy od plus 1 stopnia nad morzem do minus 5 na Dolnym Śląsku. Jutro pochmurno, na wschodzie przelotne opady deszczu, a na Podlasiu i na Pomorzu Gdańskim mgły. Temperatura powyżej zera od plus 1 do plus trzech stopni, wyrównana. I taka pogoda prawdopodobnie utrzyma się do świąt. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I co? To my mieliśmy grać. Już w media czułam, że tak będzie. Rodzice, wszystko im wolno. Mediamarkt ma 18 lat. Też masz czasem 18 lat? Z okazji 18 urodzin Mediamarkt kupując zestaw dwóch szczoteczek Oral-B Pro 790 z wymiennymi końcówkami usuwającymi osad na zębny za 259 zł oszczędzisz 120 zł. Mediamarkt.pl Żegnamy reklamy.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 Teraz w MediaExpert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Szalone dni na Orange.pl. Tylko do 21 grudnia Huawei P9 Lite Dual Sim za jedyne 49 zł z zestawem akcesoriów za złotówkę. Tanie aż o 200 zł. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Sprawdź szczegóły i zamów na Orange.pl.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 Zapraszamy do trójki. Audycję poniedziałkową popołudniową zaczniemy od sprawy dostępu dziennikarzy do Sejmu. Dziś marszałek Senatu spotkał się w tej sprawie z przedstawicielami mediów. Ustaliliśmy, że zasady, które obowiązują do tej pory będą obowiązywały do Święta Trzech Króli. Obiecałem przedstawić nowe propozycje do wszystkich redakcji, a później usiądziemy i będziemy rozmawiać o ostatecznych o propozycjach i o dzisiejszych rozmowach za chwilę, a potem wrócimy do wydarzeń piątkowych z pytaniem, czy ustawa budżetowa została przyjęta zgodnie z prawem i kto będzie decydował o legalności głosowania. To rozstrzygnięcie należy do samego Sejmu w pierwszym rzędzie, do marszałka Sejmu, a w istocie do ugrupowań reprezentowanych w Sejmie, które powinny osiągnąć w tej sprawie porozumienie na podstawie dialogu. O ustawie budżetowej za pół godziny, a do kryzysu sejmowego powrócimy jeszcze w Pulsie Trójki o 17.45. Zapraszam w imieniu Łukasza Karusty. Zapytamy także o przyszłość Trybunału Konstytucyjnego po odejściu prezesa Żaplińskiego. Zwracałem na to uwagę od początku, że to nie jest kwestia prezesa Rzeplińskiego, tylko uzdrowienia bądź braku uzdrowienia instytucji kompromisu, bądź braku kompromisu, dlatego że źródła tego sporu nie wygasły. Co dalej z Trybunałem? O tym za pół godziny. W audycji popołudniowej zabierzemy Państwa także do aresztu przy Kurkowej w Gdańsku. Leszek Możdżer wstawił tam pianino, jako że muzyka łagodzi obyczaje. My jesteśmy w znaku Urkowej, w areszcie śledczym, gdzie przebywają osadzeni i wstawiamy pianino stawiamy pianino, tak, no to już jest nasze wspólne, no społeczeństwo można powiedzieć. No, wydaje mi się, że to pianino się przyda i tworzymy pomału infrastrukturę tutaj w więzieniach na wybrzeżu, żeby można było muzykować, wprawiać muzykę, robić koncerty, więc no siedem więzień na razie przyjęło pianina i mam nadzieję, że to nie koniec. Mosdżer w areszcie, reportaż o 18.15. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. Ostatni poniedziałek przed świętami Bożego Narodzenia, 11 minut po 16 rozpoczynamy audycję poniedziałkową, popołudniową. Rozpoczynamy no, w klimacie, Kolenda dla tęczowego Boga. To jest nasza piosenka dnia, śpiewają wspólnie Magda Umer i Grzegorz Turnał. Nasz telefon 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Halinka przy telefonie do 19:00. ZD3 małpa polskieradio.pl mailem albo sms 71335. To trójka, audycja popołudniowa. Bóg się rodzi cyganiątko, obok niego śpija gniątko. Bóg się rodzi pakistańczyk, słońcem we włosach tańczy. Rodzą się bożątka licznie, rodzą się dzieciątka ślicznie i pytają, gdzie jest raj. Gdzie jest raj? Ach, jak pięknie się rodzić Czy wale po czy, czy w łodzi. Ach, jak, jak trudno, trudno się rodzić W małej łodzi na wodzie Gdzie jest kraj i kraj to który Gdzie się Bóg tęczowej skóry może ukryć przed wojnami Przed lękami i głodami Gdzie się Bóg nie trwoży trwogą Bo cóż trwogi Bogom mogą Bóg się rodzi nieborządką lulajże Afrykaniom. Ach, jak pięknie się rodzi, czy wale po, czy w Łodzi. Ach, jak dziwnie się rodzi, w wodzie chłodzie o Bóg się rodzi, Polak mały, jaki znak Twój nosek biały, Bóg się rodzi, śliczny skrzal, Niechaj mu przybywa lat, w kraju, raju, pięknym kraju, w kraju, raju, pięknym kraju, którym właśnie jest, jest nasz kraj. Baju, baju, baju, baj. Ach, jak pięknie się rodzić, czy wale czy Łodzi Ach, Ach jak, jak trudno się rodzić w małej Łodzi na wodzie Ach jak pięknie się rodzić w misku Lwowie czy Łodzi Ach jak dziwnie się rodzić na zachodzie i wschodzie Kolenda dla tęczowego boga, Magda Umer i Grzegorz Turnał. Nasza piosenka, nasza kolenda dnia. 14 minut po 16. Zapraszamy do trójki. Dziennikarze zostają w Sejmie i to na starych zasadach, przynajmniej na razie. Takie ustalenia zapadły na dzisiejszym spotkaniu przedstawicieli mediów z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. Inne spotkanie odbyło się w Pałacu Prezydenckim, gdzie Andrzej Duda rozmawiał z Markiem Kuchcińskim i Jarosławem Kaczyńskim. Oba wydarzenia śledził Mariusz Krzemiński, który jest teraz w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Co udało się ustalić w trakcie tych spotkań? Zarówno jedno, jak i drugie spotkanie dotyczyło tak naprawdę tego, co było przyczyną gorącej atmosfery, jaka panowała w Sejmie i przed gmachem parlamentu w miniony weekend. Chodzi konkretnie o zmiany na, w zasadach pracy dziennikarzy Sejmowych oraz o przeniesienie piątkowych obrad na salę kolumnową i przeprowadzenie tam głosowań, m.in. nad budżetem i ustawieniem. Przy wiejskiej nie pracował dziś żaden dziennikarz. Joanna Szojring-Wielgus i Paweł Rabiej z Nowoczesnej spotkali się z mediami przed Sejmem. Stolik medialny w Sejmie jest pusty, bo odczuwamy brak dziennikarzy, dlatego że musimy spotykać się z państwem tutaj na zewnątrz, a na zewnątrz rzeczywiście jest zimno i to nie są warunki, w których e, kluby parlamentarne, posłowie, partie polityczne powinny mówić o tym, co się akurat w Sejmie dzieje, więc liczymy, że stolik medialny ożyje i że wszystko wróci do normy. To jest kneblowanie mediów i my się nie możemy z tym zgodzić. Prawo i Sprawiedliwość, nawet jeżeli miało pomysł na naprawienie skandalicznych warunków, w których pracują dziennikarze, to powinni o tym rozmawiać z państwem, a nie z politykami. Na około południa rozpoczęło się spotkanie Marszałka Senatu z przedstawicielami mediów. Stanisław Karczewski przyznał, że zmiany są nieuniknione, ale będą konsultowane. Chcemy wprowadzić pewne zmiany i to nastąpi. Nad tymi nowymi zasadami będziemy pracować wspólnie. Wielu dziennikarzy chciało, aby pozostało tak, jak jest w tej chwili. Ale wiemy, wiemy również, że są dziennikarze, którzy uważają, że te zmiany powinny nastąpić. W czasie spotkania okazało się jednak, że dziennikarze nie chcą wprowadzenia żadnych zmian. Relacjonował Jarosław Włodarczyk z Presklubu Polska. Na spotkaniu padło pytanie, czy którakolwiek z redakcji chce zmian w Sejmie i w Senacie i odpowiedź była taka, że... Znaczy nikt się nie odezwał, nikt nie chce tych zmian. To są propozycje ze strony Kancelarii Sejmu. Jakie dostaniemy, to się do nich ustosunkujemy. Na obie strony zadeklarowały jednak chęć współpracy. Padła deklaracja, że najpóźniej jutro o godzinie 10 dostęp do Sejmu będzie otwarty na dotychczasowych zasadach i te zasady zostaną utrzymane do czasu zakończenia rozmów, a my zadeklarowaliśmy, że do tego czasu to też dziennikarzy jest zawieszony. No ufamy, że słowo zostanie dotrzymane. Marszałek Stanisław Karczewski nie był jednak w stanie jasno odpowiedzieć na pytanie, czy obowiązujący od soboty zakaz wstępu dziennikarzy do Sejmu zostanie do jutra zniesiony. Zgodnie z zapisami Konstytucji, zgodnie z obowiązującym prawem, obrady dzisiejszych komisji, czyli prac parlamentarnych, będą możliwe również do relacjonowania przez dziennikarzy. Jutro i pojutrze mamy posiedzenie Senatu. Też będzie możliwość uczestnictwa w nim dziennikarzy. Czy to zarządzenie pana marszałka będzie jutro o 10 przedłużone, czy nie, to jest pytanie do pana marszałka. Jednak relacjonowanie jutrzejszych prac ma być możliwe dopiero po uzyskaniu dodatkowej akredytacji. Dotychczasowe przepustki na razie nie wystarczają, a dziennikarze będą mogli wejść do Sejmu, jeśli ich nazwisko pojawi się na specjalnej liście, podobnie jak to było dzisiaj z wstępem na spotkanie z marszałkiem. Oprócz spotkania z dziennikarzami w pałacu prezydenckim z kolei odbyło się spotkanie prezydenta z Markiem Kuchcińskim i Jarosławem Kaczyńskim. Andrzej Duda przez blisko dwie godziny rozmawiał z marszałkiem Sejmu i prezesem PiSu o tym, co w weekend wydarzyło się w Sejmie, czyli o zajęciu sali plenarnej przez opozycję i przeniesieniu obrad i głosowań do sali kolumnowej. Wcześniej prezydent ten sam temat poruszał na spotkaniu z liderami opozycji, ale było to wczoraj. Tymczasem na sali obrad nadal swoje dyżury pełnią posłowie opozycji. Nowoczesna zapowiada, że będzie zajmować salę do jutra, a szef tej partii, Ryszard Petru, Apeluję o powtórzenie głosowania budżetowego, które według opozycji zostało przeprowadzone niezgodnie z prawem. O ustawie budżetowej porozmawiamy za chwilę, a do całej sytuacji, do kryzysu sejmowego powrócimy jeszcze w Pulsie Trójki. Łukasz Karusta powróci w rozmowie z parlamentarzystami. Puls Trójki o 17.45. Tu Trójka 22 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. W piątek Sejm uchwalił ustawę budżetową, jeden z najważniejszych aktów prawnych w państwie określający jego roczny plan finansowy. Jednak przeciwko okolicznościom, w jakich przeprowadzono głosowanie, protestuje opozycja. Po wykluczeniu przez marszałka Sejmu z obrad Izby Posła PO opozycja zablokowała mównicę. W związku z tym marszałek Sejmu postanowił przenieść posiedzenie do sali kolumnowej. Tam też podjęto głosowanie nad ustawą. Opozycja twierdzi, że było nielegalne. Partia rządząca nie ma jednak wątpliwości co do prawomocności przyjętej ustawy. Warszałek miał prawo, zgodnie z regulaminem, zwołać to posiedzenie w no, możliwość. Miejscu. Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości, gość salonu politycznego trójki. Proszę było sprawiedli. wyświetlane, i to wszyscy widzieli, <grym> bo była transmisja, było <grym> wyświetlane na tablicy świetnej w sali plenarnej, że posiedzenie będzie kontynuowane w sali plenarnej. Godzinie? Każdy mógł przyjść drzwi były szeroko otwarte. Co więcej, Zorientuję, liczni posłowie opozycji przychodzili na to posiedzenie. Co prawda przychodzili nie po to, żeby głosować, przepraszam, tylko po to, żeby próbować to posiedzenie. Naruszenie tego regulaminu, co zresztą dowo. Zdjęcia. Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej, gość dzisiejszego Salonu Politycznego Trójki. Polega na tym, że nawet takie drobiazgi, jak to ogłoszenie na tablicy, czyli że kontynuacja prac będzie w innej sali, odbyło się wtedy, kiedy właśnie filmowaliśmy te nonsensy, które polegały na tym, że my mieliśmy napisane przerwa, a tam trwały obrady. Jeżeli mamy taką sytuację, to uchwalanie w taki sposób budżetu nie tylko nie ma podstawy prawnej, ale przede wszystkim tworzy sytuację bardzo poważną, bo z konsekwencjami konstytucyjnymi braku budżetu dla realizowania polityki w Polsce. Czy państwo uważają, że są konsekwencje, ta ustawa które są... budżetowa nie została uchwalona? Oczywiście, tak, że, że, nie. Oczywiście w że nie. Spór między opozycją, a partią rządzącą trwa, Pytanie jest, kto może rozstrzygnąć ten spór? Rozstrzygnięcie należy do samego Sejmu, w pierwszym rzędzie, do marszałka Sejmu. Profesor Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego. A w istocie do ugrupowań reprezentowanych w Sejmie, które powinny osiągnąć w tej sprawie porozumienie, na podstawie dialogu dotyczącego oceny sytuacji. Jeśli... Tego porozumienia by na tym etapie zabrakło, to również mamy możliwość rozstrzygnięcia tej kwestii w Senacie, który albo podejmie pracę nad tekstem przekazanym przez Sejm i zaakceptuje w sposób formalny rezultat tych prac prowadzonych w sali kolumnowej albo nie. Co już dziś może zrobić prezydent? Wiemy, że poprosił o opinię prawników, jeśli chodzi o prawne przyjęcie ustawy budżetowej. Do czego to może prowadzić? To może sprzyjać wykonaniu przez pana prezydenta jego roli konstytucyjnej dotyczącej mediacji, pewnego arbitrażu, a więc czegoś więcej niż mediacja, mając do dyspozycji argumenty prawne, Pan prezydent będzie mógł przekonywać uczestników konfliktu do którejś racji, do jakiegoś kierunku rozwiązywania tych problemów. To może sprzyjać osiągnięciu rozsądnego kompromisu. Czy... To był czas, w którym musiał przyjąć tę ustawę? Czy ta data 16 grudnia oznaczała ostateczność dla tego Sejmu, czy można było to jednak jeszcze parę dni przesunąć? Można było to jeszcze parę dni przesunąć. Doktor Artur Bartoszewicz, ekonomista, Szkoła Główna Handlowa. To nie jest tak, że ta data jest w jakikolwiek sposób zapisana w jakimkolwiek podstawie prawnej. Trzy miesiące powinniśmy mniej więcej debatować i pracować, a ten termin 1 stycznia 2017 roku to jest moment, kiedy już ustawa budżetowa powinna być uchwała i powinna dać możliwość funkcjonowania wszystkim instytucjom, które są w systemie finansów publicznych, no uzależniono od tego aktu prawnego. No ale to jest podstawowy dokument, podstawowy akt prawny, na którym de facto państwo funkcjonuje. Ustawa budżetowa ma swoje uzależnienie od pozostałych ustaw oczywiście, czyli od konstytucji, ale też ustawy o finansach publicznych, ale też regulaminu pracy Sejmu i Senatu. I to one de facto doprecyzowują te cztery akty prawne, doprecyzowują sposób i tryb, w jaki my uchwalamy budżet, ale to jest bezwzględnie najważniejszy dokument. Z tego też powodu konstytucja daje możliwość prezydentowi nawet rozwiązania Skłócenia pracy parlamentu, właśnie ze względu na to, że parlamentarzyści by nie nadali tego narzędzia prawidłowego funkcjonowania. Czy zdarzały się takie sytuacje, że ustawa budżetowa została przyjmowana po pierwszym następnego roku? Zawsze trzeba powiedzieć sobie w ten sposób: bo świat by się nie zawalił, wszystko mogłoby się odbyć, ale wtedy nie ma oficjalnie tego budżetu uchwalonego. No, musiałoby być prowizorum budżetowe. Na jakimś dokumencie, na jakimś akcie prawnym trzeba było pracować i trzeba było dać możliwość funkcjonowania poszczególnym instytucjom, które w systemie finansów publicznych są. Według najnowszych informacji Platforma Obywatelska ma złożyć zawiadomienie do prokuratury w sprawie przekroczenia uprawnień przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w związku z przeniesieniem wyjątkowych głosowań budżetowych do sali kolumnowej. O spór wokół przyjęcia ustawy budżetowej pytała Paulina Kozion. A do e, kryzysu sejmowego powrócimy jeszcze w pulsie trójki. Łukasz Karusta będzie rozmawiał z parlamentarzystami. To o 17.45.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 Boxes. Tu trójka jest 16.30. Wiadomości, Romuald Rada Bezpieczeństwa ONZ zdecydowała jednomyślnie o obecności ONZ-owskich obserwatorów w Aleppo podczas ewakuacji i do oceny sytuacji cywilów w tym mieście. Rezolucji nie sprzeciwiła się nawet Rosja, która wspiera reżim Baszara al-Asada, co jest jednak, podkreśla, podkreśla AFP, pierwszym od miesięcy znakiem jedności mocarstw w próbach uporania się z konfliktem. Polska akcja humanitarna przygotowuje w obozach w Syrii miejsca dla uciekinierów z Aleppo. Janina Ochojska mówi, że Polacy z wrażliwością odpowiedzieli na apel o pomoc ale wsparcie jest nadal bardzo potrzebne. Jestem bardzo poruszona tym, jak Polacy zareagowali na zbiórkę na rzecz uchodźców z Aleppo. Na naszym koncie już jest ponad milion złotych, a wpłaty cały czas napływają. Mamy nadzieję, że będziemy mogli nie tylko przyjąć nowych ludzi i zapewnić im miejsce do mieszkania, ale że będziemy mogli tę naszą pomoc kontynuować przez jakiś czas. Polska akcja humanitarna przypuszcza, że z terenów Aleppo może napłynąć teraz nawet 100 tysięcy uchodźców. Sąd w Birmingham skazał na 13 lat więzienia 101-letniego mężczyznę za molestowanie seksualne dwóch dziewcząt i chłopca w latach 74-83. Brytyjskie media podkreślają, że jest to zapewne najstarszy skazany w historii tamtejszego wymiaru sprawiedliwości. Sędzia Bond, Richard Bond podkreślił, że upływ czasu nie oznacza, iż winni przestępstw pedofilskich unikną sprawiedliwości. Ofiary skazanego zgłosiły się na policję, widząc na Facebooku wpisy z okazji setnych urodzin mężczyzny. Międzynarodowa Federacja Piłkarska ukarała Polskę i Rumunię za zachowanie kibiców podczas meczu w eliminacjach piłkarskich mistrzostw świata. PZPN ma zapłacić grzywne w wysokości 35 tysięcy franków szwajcarskich. Rumuńska Federacja zapłaci 95 tysięcy. Mecz odbył się 11 listopada. Białoczerwoni czerwoni wygrali 3-0. Kibice obu zespołów rzucali petardy i race. Spotkanie dwukrotnie było przerywane. To był skrót wiadomości. Pełen serwis trójki o 17. Wieczorem i w nocy w całej Polsce pochmurno do tego mglisto. Niewielkie opady deszczu tylko na Podlasiu nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura w nocy od plus 1 stopnia nad morzem do minus 5 na dolnym śląsku. Jutro pochmurno na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu, a na podlasiu i na pomorzu gdańskim do tego mgły. Temperatura od plus 1 do plus 3 stopni, w miarę wyrównana, i taka pogoda prawdopodobnie utrzyma się do świąt. Trójka.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 Smartfon Huawei Honor 7 Lite za 899 i ekstra raty 50 razy 0 w sklepach euro i na euro.com.pl Za siedmioma ulicami, siedmioma skrzyżowaniami leży kraina, w której zima nie istnieje. W której jednym zdaniem odczarujesz zimową aurę i poczujesz smak wyjątkowej kawy. Więc przyjedź do Wild Bean Cafe na wybranych stacjach BP. Wejdź do środka i wypowiedz magiczne zaklęcie. Bajecznie karmelowo-krówkową latę, poproszę. Bipi, kierujemy się Tobą. Teraz w MediaExpert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę.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 W Media Ekspert. Świąteczne przeceny. Setki prezentów, taniej nawet do 50%. Media Expert, ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa-poniedziałkowa już za chwilę o przeszłości Trybunału Konstytucyjnego. Lenoks za 21 minut 17. Zapraszamy do trójki. Dziś poniedziałek, 19 grudnia. Profesor Andrzej Rzepliński przestaje być sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Dziś kończy się jego dziewięcioletnia kadencja. Przez ostatnich 6 lat był prezesem Trybunału. Czy odejście Andrzeja Rzeplińskiego jest zapowiedzią końca sporu o Trybunał Konstytucyjny w Polsce? Zdania wśród prawników są podzielone. Trudno powiedzieć, co będzie dalej. Profesor Marek Chmaj konstytucjonalista z Uniwersytetu SWPS. Ponieważ z jednej strony mamy nową ustawę, która pozwala prezydentowi na wskazanie osoby pełniącej obowiązki prezesa, ale z drugiej strony mamy przepis konstytucji, który wskazuje, że w Trybunale mamy prezesa i wiceprezesa. Mamy więc w Trybunale groźbę władzy: Z jednej strony wiceprezes działający na podstawie konstytucji, z drugiej strony osoba pełniąca obowiązki prezesa wskazana przez prezydenta. To jest Złe interpretowanie prawa. Profesor Genowefa Grabowska, konstytucjonalistka z Wyższej Szkoły Menedżerskiej. Wiceprezes zastępuje prezesa wtedy kiedy jest chory, wtedy kiedy wyjeżdża, wtedy kiedy nie może funkcjonować, ale nie wtedy kiedy go nie ma. Nie ma takiej konstrukcji prawnej, która dawałaby wiceprezesowi Trybunału automatycznie prawo chodzenia w ten okres. Nazywamy to interregnum, kiedy nie mamy prezesa Trybunału. Jestem przekonany, że spór o Trybunał Konstytucyjny nie wygaśnie z chwilą odejścia prezesa Rzeplińskiego. Kazimierz Michał Ujazdowski, doktor habilitowany nauk prawnych, europoseł PiS. Zwracałem na to uwagę od początku, że to nie jest kwestia prezesa Rzeplińskiego, tylko uzdrowienia bądź braku uzdrowienia instytucji kompromisu, bądź braku kompromisu, dlatego że źródła tego sporu nie wygasły. Tak? Przede wszystkim niedopuszczenie trzech sędziów wybranych przez Sejm poprzedniej kadencji wciąża sprawę Trybunału, więc spodziewam się, że spór wejdzie w inną fazę. Duże znaczenie będzie miała nominacja, której prezydent dokona na szefa Trybunału Konstytucyjnego. To, kto zostanie nawet pełniącym obowiązki, będzie też świadczyło o tym, jak postrzegany jest ten spór z punktu widzenia najwyższych władz państwowych. Będziemy już mieli pewien sygnał, w jakim kierunku zmierza dalszym wokół Trybunału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 wybrani w tej kadencji Sejmu. Właśnie to jest skutek tego nieszczęścia, no tego rozdarcia Trybunału wiosną tego roku i uruchomienie dwóch logik, które pozostają ze sobą w sprzeczności. Ja, trudno mi prognozować, co uczyni prezydent Rzeczypospolitej, ale wiem jedno, ten spór raczej wejdzie w nową fazę niż wygaśnie. Jestem optymistką, że ten spór będzie wygaszany nic nie trwa wiecznie. Analogiczny spór w Stanach Zjednoczonych trwał prawie trzy lata. To było na początku XIX wieku, ale miał analogiczną podstawę. Więc każdy spór się kiedyś kończy i lepiej zakończyć ten spór wtedy, kiedy jest okazja, odejście prezesa, zakończenie tej kadencji jest okazją. Odrzucenie mojej propozycji zawarcia kompromisu, takie skutki rodzi, no, łącznie z ryzykiem rozdarcia systemu prawnego, z orzecznictwem sądów, które będą się powoływać na orzeczenia Trybunału, nieuznawane przez władze, Może też dojść do wejścia na pole kontroli konstytucyjności ustaw samego Sądu Najwyższego w sprawach indywidualnych, ale z punktu widzenia obywateli, to rzeczywiście oznacza rozchwianie systemu prawnego. Czyli niespokojne czasy przed nami. Nie używałbym kategorii dramatycznych, ale to jest jednak takie zakłócenie dobrego funkcjonowania, właściwego funkcjonowania instytucji państwa, które będzie ze szkodą dla dobra publicznego i dla interesów obywateli. O przyszłość Trybunału Konstytucyjnego po zakończeniu kadencji Andrzeja Rzeplińskiego pytał Kuba Witkowski, a kadencja prezesa Andrzeja Rzeplińskiego kończy się właśnie dziś, 19 grudnia. They cuff their heads I can't see their faces I can't see, see, see, see, see And they knew me Looks well my head My heart was something drumming Program trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 14 minut 17. Dowództwo Armii Syryjskiej jasno może oświadczyć, że operacja w Aleppo właściwie została zakończona. Trwają ostatnie działania na polu walki. Operacja ewakuacji została zakończona. Operacja oswobodzenia miasta od terrorystów także. Armia rządowa likwiduje jedynie ostatnie grupy radykałów, którzy nie chcą się poddać. Rosyjsko-syryjskie oświadczenia mijają się jednak z prawdą, bowiem z internetu płyną takie obrazki. To jest miejsce, z którego autobusy miały zabierać ludzi za lepko. Co dzieje się w tym mieście, spróbujemy wyjaśnić w audycji. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Krew się gotuje i łzy płyną do oczu, gdy się pomyśli o tych kobietach i dzieciach, które zginęły. Gdzie jest świat? Gdzie jest islam? Gdzie są chrześcijanie? Gdzie Żydzi? Nikt tak naprawdę nie wie, co dzieje się w Alep. Pomieszają się oficjalne komunikaty z gorącymi przekazami z internetu. Jedno jest pewne. W mieście i wokół miasta są głodni, zmarznięci, a przede wszystkim przerażeni ludzie do których na dodatek regularnie się strzela. Szacuje się, że do ewakuacji zgłosiło się co najmniej 15 tysięcy osób. Nie wiadomo na razie, czy to wszyscy, którzy mają opuścić miasto. Wcześniej Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża szacował ich liczbę na 50 tysięcy. Dotąd udało się wywieźć dalej po co najmniej 6 tysięcy osób. Operacja została przerwana w piątek. Syryjskie władze oskarżyły rebeliantów o złamanie wcześniejszej umowy. Media informują, że autobusy, które zmierzały porannych do wiosek w prowincji Idlib zostały ostrzelane i spalone. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Rada Bezpieczeństwa ONZ zagłosuje dziś nad zaproponowaną przez Francję rezolucją w tej sprawie. Projekt zakłada, że sekretarz generalny Ban ki -moon po konsultacjach z syryjskimi władzami oraz rebeliantami uzgodni sposób monitorowania przez NZ ewakuacji mieszkańców Aleppo. Armia prezydenta Bashara al-Assada wspierana przez Rosję ma pozwolić rebeliantom opuścić metropolię. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Długo trwały negocjacje, by rezolucji nie zablokowali Rosjanie. Ale i tak nikt nie jest pewien, co ostatecznie zrobią podczas głosowania. A moim gościem jest Wojciech Wilk, prezes Fundacji Centrum Pomocy Międzynarodowej. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, panowie. państwu. Linie dyplomatyczne rozgrzane do czerwoności między Turcją, Rosją, Syrią, Iranem, ONZ-em, Stanami Zjednoczonymi. Ale czy z tych negocjacji cokolwiek dociera do tych ludzi, którzy są w Aleppo? Przede wszystkim powinniśmy być świadomi tego, że Syria od roku 1970 prowadziła bardzo konsekwentną politykę, aby nie być zależną od nacisku innych krajów. I ta polityka obecnie przynosi efekty i, i owoce bardzo skuteczne, że de facto nikt nie jest w stanie wpłynąć na sytuację w Syrii i także na decyzję rządu Baszara al-Assada. Więc, więc to, co czy ustalą różne inne kraje. To się naprawdę nie musi przełożyć na sytuację w Syrii, nawet teraz. Mm -hmm. Skąd się czerpie informacje, jak dowodzi się organizacją humanitarną, co się dzieje w takim regionie jak Aleppo? Bo informacje płynące z agencji z internetu, oficjalne oświadczenia się wykluczają. Obecnie sytuacja w Aleppo jest niesamowicie ciężka do, do analizowania, dlatego że jest tam niesamowicie duża ilość dezinformacji, więc ja de facto przestałem wierzyć jakimkolwiek informacjom, ale opieram się tylko i wyłącznie na raportach Czerwonego Krzyża i ONZ, które są bardzo zdawkowe i bardzo ogólnikowe. Uderzył mi niedawno taki film lekarza, który pokazywał zakrwawioną izbę przyjęć w Aleppo. E, proszę Państwa, ja pracowałem w Syrii, nasza fundacja zajmuje się dziesięcioma tysiącami uchodźców z Syrii. Mm -hmm. Ten człowiek na tym filmie nie był Syryjczykiem. On był saudyjczykiem, może był z Jemenu, czy skądś. Czyli Nawet... właściwie nie wiadomo skąd te zdjęcie. E, znaczy mogło być Alepo, Aleppo, ale ten człowiek nie był Syryjczykiem. Więc, więc no, tutaj jest kolejny dowód tego, że nie wszystkie informacje, które przechodzą do nas Alepo, Aleppo, muszą w 100% być prawdziwe ale z drugiej strony nie, nie ulega wątpliwości to, że tam co się dzieje jest gigantyczną zbrodnią przeciwko ludności cywilnej i są na, dochodzą tam, do, do, mamy tam do, do czynienia z, ze zbrodniami wojennymi, z tym, że własny rząd bombarduje swoje największe miasto w tym kraju. Przygodając na Polskę, to jest jakby polski rząd bombardował Katowice i cały mm. obszar bliskiego Górnego Śląska, bo Aleppo jest jeszcze większym miastem niż Damaszek. To jak organizować pomoc, jak nie wiadomo co się tam dzieje? Co potrzeba. Przede wszystkim ogromnym Jak problemem ludzi? w Syrii jest to, że w Syrii nie da się bezpośrednio nieść pomocy humanitarnej. Jest to, jest to polityka konsekwentna syryjskiego rządu od dziesięcioleci. Ja zajmowałem się w Syrii... Pomocą dla ludności cywilnej podczas suszy, która do 2010 roku spustoszyła wschodnią Syrię i po części także doprowadziła do, doprowadziła do rewolucji, I nawet już wówczas nie można było przekazywać bezpośrednio pomocy humanitarnej, nawet onz e, obywatelom Syrii. Taka polityka tam jest do tej, do tej pory. Więc organizacje działające na terytoriach kontrolowanych przez rząd muszą tą pomoc przekazać syryjskiemu Czerwonemu Półksiężycowi. To jest taki syryjski PCK. Dopiero ta organizacja przekazuje tą, tą pomoc dalej, a gdzie ona trafi? Już nad tym nie ma kontroli. Dlatego też y, nasza fundacja, czyli Polski Centrum, Pom Centrum Pomocy Międzynarodowej, stoimy na stanowisku, że jeżeli chcemy wiedzieć, do kogo trafi y, ta pomoc i chcemy, żeby ta pomoc trafiła do osób najbardziej potrzebujących, jedyną możliwością, żeby taką pomoc zagwarantować, że trafia do osób potrzebujących, jest niesienie poza granicami Syrii, czyli dla 5 milionów uchodźców syryjskich, które jest wystarczająco dużo do pomocy, ale przynajmniej tam możemy widzieć, że ta pomoc trafiła do osób najbardziej potrzebujących. I tutaj nie mówię tego rzucając słowa na wiatr, ale na przykład nasza fundacja prowadzi w, w Libanie projekt pomocy dla 10 tysięcy uchodźców Syrii, gdzie każda osoba jest wybrana w koordynacji z uzgodnieniem z Biurami Wysokiego Komisarza ds. do spraw Uchodźców, bazując na absolutnym ubóstwie tych rodzin. Natomiast taka możliwość w Syrii jest, jest niemożliwa, bo także na obszarach kontrolowanych przez rebeliantów dostarczenie tej pomocy jest nie tylko bardzo utrudnione, jest bardzo niebezpieczne ze względu na bombardowanie i ostrzały, ale także konieczność układania się z dziesiątkami grup zbrojnych, które niektóre są bardzo, bardzo niebezpieczne. Czyli jak pracownikom organizacji humanitarnych władze mówią wycofać się z danego terenu, to one się po prostu wycofują? Proszę Państwa, nie mamy broni, nie mamy komisji odpornych, nie mamy hałmów. Jeżeli ktoś do nas zacznie strzelać, my giniemy. Mhm. Więc jeżeli ktoś powie, że nie może zagwarantować nam bezpieczeństwa, to to oznacza, że no, kładziemy swoje, swoje życie na szali. E, oczywiście jest takie... Jest takie mm, Oczekiwanie, żeby organizacje humanitarne tutaj zbawiły Syrię, ale proszę państwa, my nie jesteśmy żołnierzami. O zaprowadzaniu pokoju są, są dyplomaci i żołnierze. My jesteśmy dostarczaniem pomocy i tutaj e, dostarczanie pomocy w Syrii nie powinno być takim e, no, tylnymi drzwiami, że e, jakiejś reakcji Jak się światowej, uda, tak? kiedy, kiedy główna, główna dyplomacja nz kiedy, kiedy świat wobec kryzysu syryjskiego jest, jest bezradny, a Także wojna domowa w Syrii pokazuje, że ONZ jako organizacja jest zapewne już jest przeżytkiem i z anachronizmem, bo i zarówno nie ma możliwości wysłania do Syrii operacji czy znaczy żołnierzy wojsk pokojowych, Rada Bezpieczeństwa wobec Syrii jest od samego początku podzielona i całkowicie bezużyteczna. To, bo różne interesy reprezentowane są w niej. Dokładnie, ale jest w totalnym klinczu. Tak. Nie może ustalić żadnej żadnej rezolucji. Pod kątem pomoc, nawet pod kątem pomocy humanitarnej pomoc humanitarna ONZ-owska na obszarach kontrolowane przez rząd jest de facto przez ten rząd przejmowana, więc. ONZ wobec Syrii jest bezradny. Oczekuje się, pan powiedział, że oczekuje się od organizacji humanitarnej, humanitarnych, że zbawią Syrię. Oczekuje się, że zapewnią pomoc materialną. No i właśnie, no, oczekuje się czegoś jeszcze. Czy organizacje humanitarne poza tą materialną pomocą mają wpływ na politykę czy nie? Proszę państwa, najpierw, żeby mieć wpływ na politykę, chcielibyśmy dobrze móc zrobić naszą pracę. Natomiast nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Także z tego bardzo kolokwialnego powodu, że po prostu finansowanie pomocy humanitarnej w Syrii jest niewystarczające. Syria jest największym kryzysem humanitarnym od czasów II wojny światowej. Tutaj mówimy, że na obszarze Syrii i Iraku jest około 15 milionów uchodźców. Mm -hmm. Z tego, tutaj potrzeby finansowania tej pomocy przekraczają 10 miliardów dolarów rocznie. Dla przykładu Polska na Pomoc dla uchodźców syryjskich na, na zaangażowanie się w ten kryzys przeznaczyła kwotę około 50 milionów złotych, co jest dużą kwotą, z czego około 10-12 milionów trafiło do polskiej organizacji pozarządowych działających na Bliskim Wschodzie. Ale proszę Państwa, jeden wiaduk na autostradzie kosztuje 100 milionów złotych, a wysłanie polskich 4A16 do Kuwejtu, które według moich informacji nie latają nad Irakiem, kosztuje 100 milionów złotych za 6 miesięcy. Więc tutaj... Na, na co lepiej te pieniądze wydać. Dokładnie, na co lepiej, lepiej te pieniądze wydać, a przede wszystkim na co, gdzie, gdzie no, jakie są możliwości zaangażowania finansowego takiego, takiego państwa no to... jak Polska, które jest członkiem Unii Europejskiej. A także powinniśmy pamiętać, że obecnie pomoc humanitarną w Syrii finansuje głównie Europa. Kraje arabskie przestały się do tego dokładać. Tak. A proszę powiedzieć, w takim razie, no, skąd brać te pieniądze? To trzeba poważnego międzynarodowego programu. Programu, a żeby to zrobić. Przede wszystkim. Bo zbiórki nie dadzą tutaj rezultatu. Przede, przede wszystkim są pewne granice, do, w, w, w których inne państwa, nawet bogate państwa Zachodu, są w stanie płacić za totalny rozpad ta, kraju. Który nigdy nie może mieć z Zachodem, takiego jak Syria. I to nie, jest, to nie jest nasza wojna. Nie my, żeśmy ją wywołali, i nie my ją zakończymy, dlatego że cały Bliski Wschód jest w gigantycznym kryzysie. Cały Bliski Wschód musi się na nowo ułożyć wewnętrznie, a jeżeli zacznie to, to, to nawy porządek na Bliskim Wschodzie, zacznie powstawać pod wpływem różnych ingerencji czy, czy, czy, czy wpływów z Zachodu. Znowu my jako Zachód będziemy obwiniani przez mieszkańców tego regionu, że znowu zgodowaliśmy taki czy inny, inny, inny los. Natomiast ja osobiście uważam, że Bliski Wschod, mieszkańcy Bliskiego Wschodu powinni sami zadecydować o własnym losie, Niestety w, tym, w tą całą y, batalię się włączają inne mocarstwa typu, typu Rosja czy Iran, ale no, muszą po prostu oni stworzyć nowy porządek, który zawalił się wskutek w arabskiej wiosny w 2011 roku. Wojciech Wilk, prezes Fundacji Centrum Pomocy Międzynarodowej, był gościem audycji. Trzy Strony Świata. Zapraszamy do reklamy. Mój telewizor ma 4K Ultra HD, Wi-Fi, USB i HDR. A mój daje prezenty. Jak to? Czytaj dalej. Wojtek i Renausz polecają telewizory z prezentem? Kupując telewizor otrzymasz w prezencie aż do 15% jego wartości na drugi produkt. Kup telewizor Panasonic 50 cali Ultra HD Smart TV za 3599 zł i odbierz w prezencie aż 539 zł na drugi produkt. Sprawdź na Saturn.pl. Saturn,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 Suplement diety Halitomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie w jamie ustnej. Halitomin patent na nieświeży oddech. Dla tych, którzy cenią innowacyjne rozwiązania, perfekcje w każdym detalu oraz techniczną przewagę Audi, przygotowaliśmy najlepszą ofertę tego roku. Teraz Audi A4 z rocznika 2016 dostępne jest z ratą od 1315 zł netto miesięcznie, 5% opłatą wstępną oraz bezpłatnym pakietem ubezpieczeń. Poznaj warunki Audi Perfect List dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Wszystko było dokładnie zaplanowane. Nie spodziewałem się problemów, ale i tak mnie namierzyli. Ktoś musiał zysknąć? Poddałem się bez walki. Ja nigdy nie poddaję się chrypie, bo zawsze mam wokaler. Dla mnie wokaler jest niezawodny, dlatego polecam go każdemu na chrypę i suche gardło.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 Dlatego wybrałam Lipomal. Lipomal to naturalny lek na przeziębienie i gorączkę już od pierwszego roku życia. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy. Na w stanach gorączkowych towarzyszących przeziębieniu. Przeciwwskazania: na trakcie na składniki produktu cukrzyca, a flufor. Przed użyciem zapoznaj się strasznie ulotki dołączonej do opakowania bądź to się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek nie właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Nie możesz doczekać się świąt? Już dziś sprawdź jakie prezenty przygotowały polskie linie lotnicze LOT. Teraz na lot. Codziennie inny kierunek w promocyjnej cenie Nawet do 50% taniej Bo najlepsza strona świąt To strona Lot.com Żegnamy reklamy tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 19 grudnia minęła 17. Serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Trwa spotkanie premier Szydło z prezesem Kaczyńskim. Wicemarszałek Terlecki uważa wniosek Platformy o odwołanie marszałka Sejmu za absurdalny. Kto będzie chciał, będzie mógł się poskarżyć. SLD otwiera w Łodzi Kancelarię Obrony przed PiSem. Unijne sankcje wobec Rosji przedłużone do lipca. Spotkanie za spotkaniem. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński rozmawia właśnie z premier Batą Szydło. Dowiedziała się Polska Agencja Prasowa od polityków tej partii. Wcześniej prezes PiSu gościł razem z marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim w Pałacu Prezydenckim. O efektach wiemy niewiele, tyle tylko, że jak poinformował wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z Prawa i Sprawiedliwości, jeszcze dziś prezydent Andrzej Duda skieruje list do marszałka Kuchcińskiego z prośbą o ocenę sytuacji, która miała i ma miejsce w Sejmie. Wicemarszałek Terlecki ocenił też, że postulat posłów Platformy Obywatelskiej o odwoł marszał jest absurdalne. To jest moim zdaniem rozpaczliwa próba wycofania się z sytuacji, kiedy posłowie okupują prezydium Sejmu i, i główne miejsce w sali sejmowej. Chcą z tego jakoś wyjść z twarzą i, i zgłasza absurdalne wnioski. Wicemarszałek Sejmu podkreślił również, że nie ma powodów, by wycofywać się z głosowań przeprowadzonych w sali kolumnowej, bo według niego głosowania wśród nich głosowanie nad przyszłorocznym budżetem odbyły się zgodnie z prawem. Według opozycji tak nie było, dlatego domaga się odwołania marszałka Kuchcińskiego. Drugi powód to wykluczenie Michała Szczerby z PO z piątkowych obrad Sejmu. Naszym zdaniem mandat marszałka Kuchcińskiego się wyczerpał. Żądamy natychmiastowej dymisji pana marszałka Kuchcińskiego. Mam nadzieję, że prokuratura tą sprawą się zajmie. Cezary Tomczyk z PO wyjaśniał, że chodzi o sytuację z piątku, gdy według niego posłowie PiSu i członkowie Straży Marszałkowskiej uniemożliwili posłom Platformę wejście do sali kolumnowej, do której przeniesiono obrady Sejmu. To jak oceniają politycy PO przekroczenie uprawnień. SLD otwiera w Łodzi Kancelarię Obrony Przed Prawem i Sprawiedliwością. Ma ona świadczyć pomoc prawną obywatelom, którzy czują się poszkodowani w wyniku ustaw bądź rozporządzeń przyjętych przez Prawo i Sprawiedliwość, mówi trójce szef SLD Tomasz Trela wielu mieszkańców Łodzi do nas się zwróciło, że obawiają się o to, że decyzje, które są podejmowane w polskim parlamencie będą negatywnie przekładały się na ich bieżące funkcjonowanie. Mówię tutaj też o emeryturach. Chce się odbierać emerytury osobom, które chociażby jeden dzień przepracowały w PRL-u, a po 90 roku, przez kilkanaście lat pracowały w demokratycznym kraju, wypracowały sobie tę emeryturę. Każdy mieszkaniec regionu będzie mógł w kancelarii poskarżyć się lub złożyć wniosek, który będzie rozpatrzony. Będzie udzielona porada prawna, czy skierowany pozew do sądu na decyzję, która została przyjęta w drodze ustawy bądź rozporządzenia przez PiS. Kancelaria ma zacząć funkcjonować 2 stycznia. Unijne sankcje gospodarcze wobec Rosji przedłużone do końca lipca przyszłego roku. To przypomnijmy kara za destabilizowanie sytuacji na Ukrainie. Beata Płomecka. Ta decyzja oznacza, że nadal największe rosyjskie banki i firmy naftowe będą miały ograniczony dostęp do unijnych rynków kapitałowych. Zakazana też będzie sprzedaż Rosjanom zaawansowanych technologii, w tym związanych z wydobyciem rop zezłóż arktycznych, a także sprzętu podwójnego zastosowania wykorzystywanego do celów cywilnych i wojskowych. Nadal będzie obowiązywać także embargo na dostawy broni. Unia Europejska podjęła decyzję o przedłużeniu sankcji, bo przeważyły argumenty tych, którzy uważali, że Bruksela nie powinna łagodzić stanowiska, dopóki porozumienie z Mińska o zawieszeniu broni na wschodzie Ukrainy nie zostanie w pełni wdrożone. Ponadto oburzenie w świecie w związku z rosyjskimi nalotami w Syrii uciszyło zwolenników złagodzenia tonu wobec Moskwy. Nie brak na głosów, że w przyszłym roku o jedność w Unii w tej sprawie będzie trudno, chociażby w związku z planowanymi wyborami prezydenckimi we Francji, gdzie kandydaci z szansą na zwycięstwo należą do zwolenników poprawy relacji z Rosją. Była to Polskie Radio, Bruksela. Dwie ofiary śmiertelne, drogi jak potoki, podmyte budynki, zamknięte porty rybackie, odwołane lekcje w szkołach i zajęcia na uczelniach. Hiszpańskie Walencja, Andaluzja i Murcja walczą z nieustającymi od trzech dni opadami deszczu. Na dodatek mocno wieje, dochodzące do siedmiu metrów wysokości fale zniszczyły wiele plaż. Powódź grozi położonej nad segurą Tysięcznej Orihueli i położonej nad morzem Denii. Obawiamy się, że rzeka zamiast uchodzić do morza zaleje osiedla. Mówił policjant z Dni a synoptycy ostrzegają, że do poszkodowanych rejonów zbliżają się kolejne ulewy. I jeszcze w tym serwisie trójki finał przebudowy terminala lotniska w Balicach. Teraz lotnisko może przyjmować w ciągu roku 8 milionów pasażerów i to w komfortowych warunkach, mówi prezes Kraków Airport Radosław Włoszek. Kwestie gateów i kwestie udogodnień nawet dla matek z dziećmi. Więcej punktów kontroli bezpieczeństwa, komfort myślę przebywania na lotnisku, usługi gastronomiczne. Inwestycja kosztowała ponad 400 milionów złotych, powstała dzięki wsparciu unijnych funduszy. Lotnisko planuje już kolejne inwestycje. Władze Kraków Airport chcą wybudować nowy pas startowy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl Sport w Trójce Michał Gosierowski. Właściwie to mówiło się o tym od jakiegoś czasu, ale w końcu stało się. Mariusz Rumak nie jest już trenerem Śląska Wrocław. Został zwolniony z powodu zbyt słabych wyników drużyny. W ostatnich pięciu meczach Śląsk cztery razy przegrał i raz zremisował, a zatem rzeczywiście nie było najlepiej. W tabeli zajmuje dwunaste miejsce i na razie nie wiadomo, kto zastąpi trenera Rumaka, natomiast szefowie klubu twierdzą, że na pewno będzie to Polak. FIFA podsumowała ostatnie mecze reprezentacji i sypnęła karami. PZP zapłaci 35 tysięcy franków szwajcarskich za zachowanie kibiców na meczu z Rumunią w Bukareszcie. Rumunii zapłacą 95 tysięcy i dwa kolejne spotkania rozegrają bez publiczności. To z kolei kara m.in. rzucenie petardą w Roberta Lewandowskiego. Za to Anglicy i Szkoci zapłacą za przypięte maki na koszulkach, symbol pamięci o poległych członkach brytyjskich sił zbrojnych. FIFA jest tutaj konsekwentna, nie może być żadnych manifestacji w związku z meczami. To skoro już poruszyłem wątek kar, siatkarze PGS hatów nic nie zwojowali w sądzie odwoławczym w związku. Ten utrzymał karę walkowera dla Spadonu Szczecin za nieprzepisową liczbę zagranicznych zawodników Skry w meczu właśnie ze Spadonem. W związku z tym mimo zwycięstwa Skry 3 do 0... W tabeli zostanie zapisany wynik 3 do 0, ale dla espadonu. No to, żeby nie było tak posępnie teraz coś pozytywnego, Stadion Narodowy cały czas zarabia. I to coraz więcej. 2016 rok był rekordowy, zapewnia Jakub Opara, prezes operatora obiektu spółki PEL 2012+. Przychody osiągnęły pułap 60 milionów złotych, a zysk oceniono aż na 15 milionów. przyszły rok powinien być jeszcze lepszy, dodaje Opara. Ponad 20 wydarzeń całostadionowych. Oczywiście mecze reprezentacji, prawdopodobnie trzy, jest szansa na czwarty, jeśli byłyby baraże. Finał Pucharu Polski w piłce nożnej, Grand Prix Polski na żużlu. Nowe formaty mam tu na myśli KSW 27 maja. Rozmowy zmierzają do szczęśliwego finału z właścicielami federacji. 50 tysięcy kibiców na takiej walce, to może być naprawdę gorąco. Dodajmy jeszcze do tego mecz otwarcia na Mistrzostwach Europy w siatkówce. A dlaczego nie? No i na koniec jeszcze dobra wiadomość z Koszykarskiej Ligi NCAA. Tam Przemysław Karnowski zdobył 10 punktów dla Gonzaga Bulldogs, a jego uczelnia jest wciąż niepokonana w tym, se w tym sezonie. Nieźle się spisują, naprawdę. 11 meczów, 11 zwycięstw. Karnowski do 10 punktów dołożył 9 zbiórek i dwa bloki. No i jeszcze powiem, że w sporcie za dwie godziny, więcej o 50 urodzinach, tomby bomby. Alberto Tomba ma już 50 lat. Muszę przyznać, że kiedyś poznałem go przy okazji Mistrzostw Świata w narciarstwie klasy, bo on tam był twarzą regionu i pamiętam, że umiał powiedzieć po polsku, Buziaczki, buziaczki. Tu jakaś dziewczyna go nauczyła. Ewidentnie. Tom, tomby bomby skojarzyło mi się z inną bombą. Z bombą, jaką dostał Bernard Hopkins, który zakończył w sposób gwałtowny karierę bokserską. E, mhm. Nie mylę się. Mhm. A propos tej, tej walki błyskawiczna. No, Czy znaczy, długo trwała, tyle że efekt był błyskawiczny? No czasem się zdarza taki cios. W wieku Atom. 52 lat <głos> się z każdemu może zdarzyć. No... Tak, no co ja, mogę tutaj, co ja mogę tutaj dodać? Wolę tą bombę niż Hopkinsa. Jeśli chodzi o pogodę, to na bombę raczej nie ma co liczyć. Święta nie będą białe. Najbliższa noc w całej Polsce pochmurna, do tego spodziewane są mgły. Niewielkie opady deszczu na Podlasiu, nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura w nocy od plus jednego stopnia nad morzem do minus pięciu na Dolnym Śląsku. Jutro pochmurno, na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu, a na Podlasiu i na Pomorzu Gdańskim mgły. Temperatura wyrównana od plus jednego do plus trzech stopni. I taka pogoda prawdopodobnie utrzyma się do świąty. Trójka.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 Kajto, to, co Wy tutaj robicie? Jako kierowca jeżdżę w kółko po paliwo. A skoczkowie? No my w kółko skaczemy. Po paliwo? Na zakupy. Wygrywanie przez tankowanie. Do wygrania 500 zł. Tankuj paliwo lub prób zakupy na stacjach Lotos i Lotos Optima. Szczegóły i regulamin na wygrywanie.lotos.pl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 Graj w super i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 15 milionów złotych. Graj w punktach lotto. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę.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 żegnamy reklamy Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa 12 minut po 17:22. 7 trójek to nasz telefon w każdej sprawie. Halinka przy telefonie, a my już za chwilę opowiemy o ostatnim etapie wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. To właśnie dziś elektorzy oddają swoje głosy w większości na Donalda Trumpa. No time can kill Since you went away And if I don't climb it Maybe no one will I could hide until There's nothing left to say But I There's a hole in the house, no figure. ride will There's a hole in the house, fill. no figure. ride right will feel There's a hole in the house, feels like a lung held still Like an unpaid bill, since you went away And your face is frozen, but I hear you still Hidden in a whip. Real do to, to trójka, 15 minut po 17. Zapraszamy do trójki 15 minut po 17:00 czasu warszawskiego, ale my przerzucimy się teraz na czas waszyngtoński, bo będziemy mówić o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Moim gościem jest pan Michał Baranowski, dyrektor warszawskiego biura German Marshall Fund of United States. Dzień dobry. Dzień dobry. GMF, tak w skrócie. GMF. Tak, zgadza się. Dziś w Stanach Zjednoczonych ostatni etap wyborów prezydenckich mhm. nie do końca w Europie rozumianych. Tak. Ostatni etap czyli głosowanie elektorskie. To to mhm. mityczne już głosowanie elektorskie, tak. elektorzy oddają głos Głosy w większości na Donalda Trumpa i to właściwie już wiadomo. No tak Chyba mają że. powiedziane. Ten system jest rzeczywiście dość skomplikowany. Są elektorzy, którzy którzy mogą oddać głos na Hillary Clinton, pomimo tego, że głosowali, głosują w imieniu są stanu, którzy, którzy, którzy, które głosowały na, na Trumpa. W niektórych stanach grozi za to e, kara e, grzywna, w, w innych nie. I to są tak zwani wolni elektorzy, którzy, którzy się sprzeciwiają. Czyli sprzeciw wiarołowni elektorzy. Dokładnie. Tyle, że ponieważ ta różnica w bilansie tych elektorów jest na tyle, jest tak duża, że musiałoby być tych elektorów więcej dzisiaj, którzy są wiarołomni, niż w całej historii do tej pory, żeby wygrała pani Clinton niż Trump. Czyli takie rzeczy się już zdarzały, że elektorzy głosowali nie tak, jak ich stan zobowiązał. Tak pojedynczy elektorzy pojedynczy więc to tutaj tutaj, tutaj, tutaj musiałoby być ogromne wydarzenie żeby ogromne, du, bardzo duża grupa rzeczywiście jest to o tyle było yy, Tematem dyskusji, ponieważ ze względu na to, że również w tym momencie jest bardzo wzburzona debata w Stanach Zjednoczonych o roli, o roli Rosji, która, która odegrała w tych wyborach. Więc tutaj tutaj niektórzy elektorzy na przykład poprosili o briefingi z CIA, żeby się dowiedzieć... No, co się tam przypadkiem, czy nie przypadkiem hmm. w tych wyborach wydarzyło? E, jaką rolę grała, grały tutaj Rosja przede wszystkim? A co wynika z tych raportów? No to tej, nie, nie wiemy tego w tym momencie. W stu procentach jakby spisane tego, tego raportu jeszcze nie, jeszcze nie mamy. To co donoszą amerykańskie media? Może tak, tak donoszą, amerykańskie media donoszą, że... Rosjanie włamali się do e maili i demokratów, i republikanów, ale stwierdzili, że wypuszczą kompromitujące informacje wyłącznie po stronie demokratów. I ze względu na to, że było, że jest to tak no, dramatycznie dramatyczna tak naprawdę um, operacja szpiegowsko-wywiadowczo-hakerska. Um, Ocena amerykańskich tutaj źródeł wywiadowczych mówi o tym, że taką decyzję może podejmować tylko najwyższa osoba w państwie, czyli w tym przypadku Sam Putin. On. I takie są, takie są pogłoski. Za to prezydent Obama wydał polecenie służbom, żeby taki raport spisać i go opublikuje przed 20 stycznia, czyli przed inauguracją prezydenta Trumpa. No ale na, na głosowanie już będzie za, oczywiście za późno. I między innymi dlatego niektórzy elektorzy zastanawiają się, czy przypadkiem nie zostać elektorem wiarołomnym i nie zagłosować na Hillary Clinton. Dokładnie tak. Dokładnie tak jest prośba o ten briefing ze strony CIA. A briefing, rozumiem. A czy w historii zdarzało, bo zdarzały się przypadki, że elektorzy głosowali nie tak, jak zobowiązał ich stan, który ich wysyłał na głosowanie? Tak. Ale nigdy nie było tak, żeby ci wiarołomni przeważyli, zmienili wynik wyborów. Dokładnie tak. Więc to by było zupełnie bezprecedensowe. Zresztą byłoby odebrane przez ogromną rzeszę społeczeństwa amerykańskiego jako coś no prawie na poziomie... Zamachu stanu. Mimo, że większość Amerykanów zagłosowała na Hillary Clinton z tych, którzy głosowali, bo Hillary Clinton licząc głosy wyborców, którzy głosowali mm. na elektorów, to Hillary Clinton zdobyła więcej głosów niż Donald Trump, ale w tym systemie amerykańskim tak. przeliczeniu głosów na, na poszczególne stany to, to, to na przegrała. I to ma pan w stu procentach rację. I, i, I warto pamiętać o tym, że ona wygrała w tym, w tym głosowaniu. Jakby, jak, jakbyśmy liczyli te głosy tak, jak się liczy je w Polsce, to mm. ona wygrała ponad 2,5 miliony głosów więcej dostała niż Donald Trump. Duża różnica. E, ogromna różnica. Przegrała w trzech stanach, w, tych, w trzech stanach, co, co kosztowało ją przegraną w tych, w tych wyborach. W Wisconsin, Michigan i, i Pensylwanii. Przegrała w tych trzech stanach Liczbą mniej niż 100 tysięcy głosów wobec Trumpa. Czyli z jednej strony mamy 2,5 miliona głosów. Nominalnie głównie, więcej? Tak, głównie w Kalifornii e, i w Nowym Jorku. Z drugiej strony te 100 tysięcy w trzech kluczowych stanach, które przeważyły na Trumpa. I takie rzeczy też w historii już się zdarzały, czyli wygrana, przegrana. Jak najbardziej. Ostatnio, y, zresztą to było podczas y, wyborów y, Bush i Gore. Czyli rozmawiamy o tym czysto teoretycznie, bo sensacji elektorskiej raczej nie będzie. Tak. To by była największa sensacja w historii Stanów Zjedno Zjednoczonych, jeżeli chodzi o wybory. Nawet większa niż wygrana Donalda Trumpa. Nawet większa, to prawda. Na koniec wyjaśnijmy jeszcze skąd, jaka jest tradycja tego głosowania mhm. elektorskiego, bo to ma swoje uzasadnienie historyczne. Tak. To jest tak, że to było państwo rolnicze, bardzo, bardzo duże, tak? Więc oni stwierdzili... Yy, że najlepiej mieć przedstawicieli, którzy, którzy zobaczą, jak głosował pojedynczy stan, a potem zbiorą te wszystkie głosy centralnie. Tych elektorów jest dokładnie tylu, ile kongresmenów i senatorów z każdego, z każdego stanu. To w pewnym sensie można by porównać do takiego starego, polskiego systemu parlamentarnego, gdzie, gdzie posłowie byli wysyłani na Sejm, żeby gdzieś tam pojechać. Wiadomo, że obywatele nie będą się telepać przez pół kraju, a tamci w ich przypadku przez cały kontynent. Tak? Wysyłało się tak. swoich przedstawicieli i oni mieli oddać głos. Byli zobowiązani, żeby zagłosować tak i tak. Dokładnie, dokładnie w ten sposób. Za to w tym momencie to, to, to, to, co widzimy podczas tych wyborów, to to, że stany, które, które mają dużo większą populację, Tracą na, na, na w, tym, w tym systemie. I przez to, że republikanie są bardziej popularni e, na wsi, że tak powiem, na amerykańskiej wsi, na tym całym e, wnętrzu Stanów Zjednoczonych, a znowu demokraci są bardziej popularni na wybrzeżach i tu kalifornijskim i, e, i, i wschodnim to oni tracą w tym systemie już tak dość regularnie, bo pan, m, podobna sytuacja była w głosowaniu Busha i, i Gora, gdzie gore demokrata znowu przegrał e, z republikaninem, który, znow, który przegrał, e, jeżeli chodzi o to Wygrał i przegrał. Wygrał, jest jest i przegrał. W, wygrał wybory, ale przegrał, jeżeli chodzi o liczbę obywateli, którzy na niego głosowali. Michał Baranowski, dyrektor warszawskiego biura German Marshall Fund of United States. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A już za chwilę w trójce opowiemy państwu o amerykańskim samochodzie. Ma małym, ale bardzo, bardzo szczególnym o samochodzie z napisem trójka. To jest samochód, który będzie przez Kubę licytowany w ten piątek. Gabakulka. Tu trójka, 25 minut po 17.00. Zapraszamy do trójki. Dziś poniedziałek, pod koniec tego tygodnia, w piątek, zaprosimy Państwa na ostatnią już tegoroczną licytację w ramach trójkowej akcji Święta Bez Granic. Dochód z niej przeznaczony zostanie na stypendia dla uzdolnionej i mniej zamożnej młodzieży podopiecznych Fundacji Świętego Mikołaja. I jak zwykle u Kuby sporo się będzie działo. Do zlicytowania mamy m.in. samochód. To Ford K wyjątkowy, symboliczny, ostatni samochód tego typu, który zjechał z linii produkcyjnej w Tychach w maju tego roku. No jest to faktycznie jeden z ostatnich samochodów w wyjątkowej wersji wyposażenia. Titanium Plus, o najwyższa z możliwych. Artur Kosiński z salonu Forda. Samochód jest silnikiem 1200, jeśli chodzi o pojemność. Auto jest w wyjątkowym kolorze biała perła, która rzadko się zdarza. Taki biały, przełamany, z gołębim, z perłą. W ten sposób, tak. Fordka utarło się, że to jest typowo miejski samochód dla kobiety. Czy rzeczywiście był tak pomyślany od początku? Ten samochód to była druga generacja tego samochodu. Mariusz Jasiński z Ford Polska. No ale rzeczywiście pierwszy Ford K, tej pierwszej generacji, Generacji pojawił się na rynku w 1996 roku i wtedy zdecydowanie producenci samochodów, nie tylko Ford, ale inni producenci przygotowywali samochody, na przykład dla kobiet. Klamki, na przykład, były tak zaprojektowane, żeby nie przeszkadzać paznokciom, czyli nie łamać sobie, na przykład paznokci przy otwieraniu, przy otwieraniu, czy przy zamykaniu. Natomiast tak naprawdę od końca lat 90. Producenci przestali projektować samochody tylko i wyłącznie dla kobiet, czy tylko i wyłącznie dla mężczyzn. Przede wszystkim z jednej przyczyny. Kobiety nie lubiły, gdy samochód był tylko i wyłącznie im dedykowany. A wracając do wyposażenia. Auto jest bardzo bogato wyposażone, posiada klimatyzację automatyczną. Jest wyposażone w radio z bluetoothem i z wejściem USB. Sprawdźmy, czy można trójkę tutaj włączyć. Mamy audycję do południa właśnie. Z ważniejszych rzeczy technologicznych to auto posiada oczywiście wszystkie systemy bezpieczeństwa posiada też bardzo pomocne wieździe po mieście do którego można powiedzieć auto zostało stworzone system ułatwiający ruszenie pod górę W Fordzieka najczęściej widać kobiety. Czy one sobie szczególnie upodobały ten model? Kobietom ewidentnie ten model przypadł bardzo do gustu, bardzo się kobietom podobał. Tomasz Gorazdowski, dziennikarz trójki, zajmujący się motoryzacją. Być może z dość awangardowej sylwetki, która kształtem przypomina trochę taką dobrze rozkraczoną żabę. W związku z tym samochód ten dobrze trzyma się na wierzchni. To mówimy o tej starszej wersji Forda K, natomiast ten nowy wygląda trochę inaczej. On już jest bardziej okrągły. Wszystko w świecie motoryzacyjnym jest coraz bardziej okrągłe. Pierwsza wersja tego samochodu ukazała się w 1996 roku, natomiast w 2008 roku pojawiła się druga wersja Forda K w nowej odsłonie, w nowym duchu stylistycznym kinetic design, czyli stylistyka przede wszystkim nakierowana na poczucie ruchu. On jest taki bardziej obły teraz. Można powiedzieć, że obła. Ja bym bardziej dopatrywał się w tym samochodzie pewnych elementów budowy ciała ludzkiego, mięśni, układu kostnego. To, że kobiety sobie upodobały ten samochód nie oznacza, że to jest samochód, którym mogą jeździć tylko panie, prawda? Jeżeli w Fordach K jeździ większość kobiet, to ja jeżdżąc Fordem K czułbym się bardzo fajnie i wyjątkowo, ze względu na to, że czymś od kogoś bym się odróżniał. Jeśli chodzi o wnętrze, to cały panel tutaj elementy wnętrza są zbliżone też do koloru na samochodu. samochodu. Komputer pokładowy mamy tutaj. Jest komputer pokładowy oczywiście, który jest bardziej rozbudowanym komputerem. Posiada jakby dwie opcje dla dwóch użytkowników. Tak? Możemy sobie, że tak powiem, ustawiać średnie spalania zużycia paliwa dla dwóch różnych kierowców. Jeszcze zajrzyjmy sobie do bagażnika. Jak na swoją klasę, to naprawdę rozmiar jest co najmniej dobry. Co może się tam zmieścić? Dwie walizki? No, dwie walizki na pewno zapakujemy, no i mnóstwo prezentów świątecznych też się na pewno zmieści. Być może słyszeli Państwo tę piosenkę, która we fragmencie pojawiła się, kiedy Izabela Woźniak włączyła radio w, w tym samochodzie. Przez 8 lat w Tychach zostało wyprodukowanych w sumie 514 288 sztuk tego modelu. E, tym samym zakończona została produkcja auta o nazwie Fordka. Samochodem jeździła Izabela Woźniak, znaczy próbowała tam kawałek, a ta piosenka w całości e, za 5 minut. To Lurit. Autopromocja. Święta Bez Granic 2016. Zapraszam razem z Fundacją Świętego Mikołaja na naszą licytację. Już w piątek zaproponuję Państwu niezwykłe przedmioty od wyjątkowych ludzi. A zebrane pieniądze przekażemy na stypendia dla utalentowanej młodzieży z niezamożnych rodzin. Zachęcam jak zwykle do wysyłania charytatywnych SMS-ów o treści POMOC pod numer 7545. Koszt to 6,15 zł. To no, tanio nie jest, ale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 do czwartek, piątek i mamy święta Bożego Narodzenia. Minęła, 17.30. W trójce skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Doniesienie do prokuratury zamierza złożyć poseł PiS, Marek Suski. Chodzi o incydent w Sejmie w nocy z piątku na sobotę. Parlamentarzysta twierdzi, że został przewrócony przez Pawła Olszewskiego z Platformy. Zdaniem polityka takie zachowanie należy piętnować, tym bardziej, że jak twierdzi Marek Suski, poseł PO sam zamieścił w internecie film, który jest potwierdzeniem zajścia. Doniesienie trafi do prokuratury prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu. Zarzut wypowiadania groźby bezprawnej wobec osób narodowości ukraińskiej i nawoływanie do nienawiści usłyszał 30-letni Adrian Jan N. chodzi o okrzyk śmierć Ukraińcom, zarejestrowany na filmie z marszu Orląt Przemyskich i Lwowskich. Według prokuratury mężczyzna, który przyznał, że brał udział w marszu, widoczny jest na dwóch filmach nagranych na ulicach Przemyśla. On sam nie przyznaje się do okrzyków, jednak autor drugiego nagrania rozpoznał go i wskazał jako osobę wykrzykującą owe hasła. Mężczyźnie grozi od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Na dziewięć lat więzienia skazał zaocznie sąd w Mediolanie młodą Włoszkę uważaną za pierwszą obywatelkę tego kraju, która wstąpiła w szeregi organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie i zapewne dalej jest na froncie. 29-letnia Maria Sergio po przejściu na Islam przybrała imię Fatima. Sąd skazał też ojca kobiety na 4 lata więzienia za zorganizowanie jej podróży i męża na 10 lat za terroryzm. A w trójce teraz pora na wiadomości ekonomiczne. Na program zaprasza sponsor Union Investment. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Wiadomości ekonomiczne. Tu w studio Dzień dobry. W listopadzie produkcja przemysłowa liczona w cenach stałych była o 3,3% wyższa niż przed rokiem oraz o 1,9% wyższa niż miesiąc wcześniej. W ujęciu rocznym wzrosła o 6,6%. Wyższa była też sprzedaż detaliczna. Główny ekonomista BPSTF i Krzysztof Wołowicz mówi, że dane GUS zaskakują. Tym razem akurat pozytywnie, no bo właściwie wszystkie dane były lepsze niż rynek się spodziewał. Jak się tak dokładniej przyjrzeć, to szczegółowo w te dane tutaj też sytuacja wygląda całkiem nieźle i poczynając chociażby od produkcji przemysłowej, która jednak mimo dosyć silnie ugruntowanych oczekiwań do, na słaby wzrost pokazała taki całkiem przyzwoity poziom. W stosunku do listopada zeszłego roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 24 spośród 34 działów. Najwięcej o 12,2% wzrosła produkcja mebli. Najwyższy spadek o 21,9% odnotowano w dziale naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń. Przypomnijmy, obniżenie wieku emerytalnego od 1 października 2017 roku jest już pewne. Prezydent podpisał ustawę przywracającą wiek emerytalny 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Obniżenie wieku emerytalnego oznacza w praktyce wycofanie reformy rządu. Donalda Tuska z 2012 roku, która zakładała stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego do 67 lat, niezależnie od płci. Mężczyźni mieli go osiągnąć w 2020 roku, a kobiety w 2040. Zdaniem wielu analityków niższy wiek emerytalny oznacza, że już w 2018 roku rząd będzie musiał znaleźć 20 miliardów złotych dodatkowych wpływów z podatków, żeby zalepić dziurę budżetową spowodowaną reformą. Same świadczenia emerytalne mogą być nawet o 30% niższe. Ostatnie wydarzenia polityczne i zamieszanie wokół uchwalania m.in. ustawy budżetowej przez Sejm nie wpłynęły negatywnie na rynki finansowe w Polsce. Piotr Kuczyński z domu inwestycyjnego Xelion mówi, że notowania na rynku walutowym i obligacji zachowują się bardzo spokojnie, choć są wyczulone na wszelkie wydarzenia polityczne. Na rynku obligacji nic się nie działo, w ogóle rentowności nie wzrosły, złoty nawet się leciutko umacniał, właściwie żadnej zmiany. Inwestorzy zagraniczni po prostu przyglądają się sytuacji, ale nie rzucają się do drzwi, także to daleko do tego. Piotr Kuczyński dodaje, że indeksy giełdowe rozpoczęły sesję od spadków, ale potem sytuacja zaczęła się poprawiać. Twik 21% spadek, ale potem jak zobaczyli inwestorzy właśnie spokój panujący na rynku walutowym i obligacji zaczęli redukować straty. I na koniec dnia do papierów wartościowych w kolorze zielonym, co prawda bladozielonym, ale zawsze coś Wik 20 na plusie 32%, Wik na plusie 300%, a obroty wyniosły ponad 827 milionów złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 4 ,13 zł 13 groszy, euro jest po 4 ,42 zł 42 dolar po 4 ,23 zł 23 a funt brytyjski kosztuje 5 ,25 zł 25 groszy. Na program zaprosił sponsor Union Investment, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Noc pochmurna, miejscami mglista, do tego niewielkie opady deszczu na Podlasiu i tylko tam. Nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura w nocy od plus jednego stopnia nad morzem do minus pięciu na Dolnym Śląsku. Jutro pochmurno, na wschodzie przelotne opady deszczu, na Podlasiu i na Pomorzu Gdańskim mgły. Temperatura wyrównana od plus jednego do plus trzech stopni. I taka pogoda utrzyma się prawdopodobnie do świąt. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W magazynie witają Państwa Piotr Nowakowski i Włodzimierz Ziędarski. Panie Włodzimierzu, wyprzedaże trwają, ale wielu kierowców nie jest w stanie podjąć decyzji. Oto tu jesteśmy, żeby Państwu pomóc. Zwłaszcza, że z każdym dniem wybór jest coraz mniejszy. Dlatego się trzeba spieszyć, żeby kupić to, co się chce, a nie to, co zostanie na rynku. Ja przeprowadziłem wnikliwą analizę ofert i wiem, że jest marka, która oferuje osiem modeli hybrydowych. Wyjątkową stylistykę, innowacyjne systemy bezpieczeństwa aktywnego i najważniejsze, niezawodność. Ta marka to? Toyota. Teraz w MediaExpert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Płyta dla dzieci i zybyry. Piosenki nie tylko o zwierzętach. Muzyka porywająca wszystkie maluchy, szczera i czysta w przekazie. Z dużą dozą dowcipu Ty może Płyta, piosenki nie tylko o zwierzętach i zybyry. do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz na sklep polskie radio.pl.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 Reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja zapraszam wszystkich w góry. W górach jest śnieg, a myślę, że mimo dodatkowych temperatur w dzień on będzie leżeć aż do świąt. Spokojnie. Jest biało, pięknie i to wcale nie musi być bardzo wysoko. Od 500-600 metrów jest już naprawdę 30-40 cm śniegu.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 <dronika> Hej, babe. Take a walk on the white side. To lurid. E jeszcze trochę porzucamy grocha Taki drobny komunikat na antenie, bo tak zmagam się z tym troszeczkę na drogach, żeby powiedzieć kierowcom, że podczas mgły mamy sezon głowy. strasznie. W terenie zabudowanym nie używa się świateł przeciwmgielnych, jak i nie używa się powyżej odległości 50 metrów. A tu tak mnie, każdy po oczach świeci jak wściekły. 22 i 7 trójek. Dziękuję panu za telefon. A już za chwilę Łukasz Garusta i Puls Trójki. Pesu. Żoga. Choda. There is face burn as a memory. program trzeci Polskiego Radia za 15 minut będzie 18 Puls trójki Łukasz Karusta dobry wieczór a w studiu Kornel Morawiecki marszałek senior wolny Solidarni wieczór, i Adam Szłapka nowoczesna dobry wieczór Prezydent zlecił ekspertyzy prawne dotyczące głosowań w Sejmie, m.in. nad ustawą budżetową. Dzisiaj Andrzej Duda spotkał się z prezesem PiS i z marszałkiem Sejmu, wczoraj z liderami partii opozycyjnych. Temat oczywiście był jeden, kryzys w Sejmie i przed nim. W środku cały czas protestuje opozycja przed budynkiem Komitet Obrony Demokracji. Wydarzenia z piątku chyba wszyscy doskonale znamy. Ja bym chciał, żebyśmy wybiegli nieco w przyszłość. Już wiemy, że jutro Senat nie zajmie się budżetem. Wcześniej opozycja groziła, że może zablokować obrady w, w Izbie wyższej Co teraz zamierza opozyc opozycja? Czekamy i liczymy na to, że Prawo i Sprawiedliwość, które chyba widać już po tych ruchach, które wykonuje, ma świadomość tego, że poszła o kilka kroków za daleko tym razem. Znaczy my już od dłuższego czasu mówimy, że, że kierunek, w którym zmierza Prawo i Sprawiedliwość jest zły i niedobry dla Polski. Natomiast no, tutaj jakby widać wyraźnie, że yy, no, wszystkim nam się wydaje, wszyscy jesteśmy tego pewni, że, że, że, że, no, że ta yy, kropla, którą było niewpuszczenie dziennikarzy do Sejmu i, i wykluczenie posła opozycji, no to już przelała tą czarę. Yy, i po pierwsze yy, obowiązkiem mediów jest, jest to, żeby mieć, yy, żeby dostarczać informacje obywatelom wobec tego, co się dzieje w Sejmie. I to gwarantuje Konstytucja i to, jakby, to nie jest żadna łaska. I jakby To, że, że władza publiczna chce utrudniać ten dostęp mediom yy, do, do, do informacji tego, co się dzieje na przykład w Sejmie, no, to jest jakby absolutne złamanie podstawowych zasad konstytucyjnych. To po pierwsze. Yy, I tu zakładamy, że, że prawa i sprawiedliwość się cofnie. A po drugie no, chodzi też o styl sprawowania yy, funkcji marszałka przez yy, pana marszałka Kuchcińskiego. No jakby poseł opozycji, który się wypowiedział, w danym momencie nie powiedział kompletnie nic takiego, co by, co by pozwalało zgodnie z prawem marszałkowi go wykluczyć. I jakby my zaczynamy już się obawiać, że jakby po to, żeby PiS przegłosowywać, nawet jak nie będzie miał w danym momencie większości swojej ustawy, będzie chciał wykluczać kolejnych posłów opozycji po to, żeby obniżyć kworum. I temu się musimy bardzo stanowczo przeciwstawić. Panie marszałku, gdyby pan miał przewidzieć takie najbliższe 24 godziny, było dużo zwrotów akcji, co teraz może ja wydarzyć. Ja myślę, spodziewam się, że koledzy, że panowie tutaj z Nowoczesnej, z PO, no przestaną się troszeczkę tak y, wygłupiać i przestaną okupować Sejm, no bo to nie ma żadnego sensu. No to, co panowie zrobiliście, że weszliście tam na y, mównicę, potem na y, miejsce pana marszałka i tam trochę robiliście sobie M taką... Miejsce, taką, taką komedię nie, nie zajął. No nie, ale no sami sobie, przepraszam, no, się na taką komedię robiliście, sobie, to niepoważne, tak nie wolno robić. Ale kto powinien zrobić jest, ja myślę, krok wstecz ja myślę, może w tej ja, sytuacji? Nie, nie, ja uważam, że PiS... Dobrze było jakby PiS yy, te sprawy takie techniczne sprawy obecności dzienkarzy w Sejmie odpuścił, bo to nie o to chodzi. Mnie, mnie, mnie to zupełnie nie przeszkadzało, że dzienkarze w Sejmie byli tak jak byli. I to, to myślę, nie, nie ma to w związku na sytuację w, Polski, w Polsce poważną, no ani nawet na informację. Także sądzę, że, że tu jest pole do kompromisu, cały czas jest poważne. No właśnie, no, na, na razie wiem, rzecz, że do szóstego... to wy, wy, No wypada, pan, panowie, no wypada po prostu skończyć z taką trochę, no już niepoważną, taką dziecinadą, albo taką chucpą. No, no nie można. To, to, co panowie zrobiliście, to, co państwo zrobiliście w Sejmie, no to było coś, no, żeby, Sejm mógł nie, żeby Sejm nie mógł pracować. No. Na razie wiemy, że do 6 no. stycznia te warunki pracy dziennikarzy będą takie same, jak nie były. Myślę, Później Marszałek Sejmu przedstawi, przedstawi szczegóły. Ja bym... po powiedział, że jakieś zmiany będą, a 6 stycznia no, ma tak. przedstawić szczegóły, wtedy zobaczymy. Ja bym... Ale właśnie, czy to nie jest jakiś Gesty dobrej woli, jakiś krok wstecz? Myślę, że jest, pisał? ale to byłby... Znaczy myślę, że panowie trochę to potraktowaliście, te zachowanie pana marszałka, lekko może przesadzone, bo rzeczywiście ja nie widziałem też tak. No, on sobie kpił trochę, pan, pan, pan, pan szanowny poseł z Czerwasej kpił trochę z majestatu marszałka. A czy to był powód do, do, do, do wykluczenia to Nie był to powód. Ja uważam, że nie. Ja uważam, że to, to niepotrzebne było i to, i to można było temu, tego uniknąć, ale, ale trochę to było wszystko traktowane jako pretekst, no bo zarówno ci dziennikarze, jak to no nie można Dążyć do skrajności, bo skrajnością jest blokada pracy Sejmu. No Wiesz, na szczęście ten marszałek wybrnął z tego, bo zwołał na e, posiedzenie. No i a jak zwołał, to trzeba było przyjść tam. Panie Pośle, ja, ja jeszcze raz zapytam, co, co Nie wracajmy do tego już, ale ja Muszę przodek, się odnieść, ale... odnieść do ja tego, ja co bym powiedział wybiec pan, pan. W przyszłość jednak, co, co zamierza opozycja? Jeszcze raz zapytam właśnie w momencie, kiedy pismo wydaje się, że być może robi ten krok wstecz, czyli na razie do 6 stycznia wiemy, że dziennikarze będą pracować na tych samych zasadach, na jakich ja pracowali prze, Przepraszam, ale jednak muszę się odnieść do tego, co powiedział pan, pan poseł Morawiecki, bo nie zgadzam się z tym, bo to nie jest tak, że ja rozumiem, że panu posłowi nie przeszkadza to, że jakby dziennikarze mają, mieli dostęp do korytarzy sejmowych i tak dalej. Ja, tak pan tak, powiedział, no że panu tak, tak, przeszkadza... Nie, nie, nie, Jasne, nie, nie, tylko... Mi nie przeszkadza, żeby mieli tak, jak mają teraz. Tak, dobrze, tak, ale to, to, to nie jest kwestia to jest... naszego się. To jest kwestia fundamentalnego dostępu mediów, nie, no. wiedzy obywatela do tego, co się, dzieje, Przecież... co się dzieje w Sejmie. I to nie jest przesada. To jest prawo konstytucyjne. I to jest tak, że jakby PiS od dłuższego czasu, taką taktyką salami kolejnych kroków, zmienia Polskę. I zmienia Polskę w bardzo złym kierunku. I to jakby czujemy to w bardzo złym kierunku. Przychodzi taki moment, kiedy powiedzieć trzeba dość. I teraz jakby odnosząc się do tego pytania, my powiedzieliśmy, jeśli chodzi o dostęp do mediów i wykluczanie posłów bez żadnego powodu z obrad. My mamy wolny mandat. Jakby po to zostaliśmy wybrani przez wyborców, żeby ich reprezentować. I marszałek to, to, to, to nie jest jakiś demiurg to nie jest dyktator, który może robić wszystko, co, co mu się żywnie podoba na sali sejmowej. On jest pierwszy wśród równych. Ma, jest tak samo posłem jak my. I nie ma prawa do tego, żeby wykluczać bez żadnego uzasadnienia posła. Więc tam, y, widząc... By tam, w tym przypadku sam pan powiedział przed chwilą, że to nie było uzasadnienia. To, to był słaby, tak. Więc, więc y, przede Ale... wszystkim y, oczekujemy tego, że jeśli chodzi o dostęp dziennikarzy do, do, do Sejmu, PiS się cofnie, po prostu nie, nie zablokuje dostępu dziennikarzy i to praktycznie wszyscy dziennikarze mówią, mówią jednym głosem, za wyjątkiem tam kilku takich, którzy od początku... Czyli są kryzys jedy... rozwiązany, możemy powiedzieć? To, nie, nie to, to, to dalece nie jest kryzys rozwiązany. Po, po drugie, no, marszałek Kuchciński, jakby albo się powinien podać do dymisji, albo powinien fundamentalnie zmienić sposób prowadzenia obrad. Potrafi to robić, potrafi prowadzić obrad jak chce, ale jak spojrzy na niego czasem poseł Kaczyński, krzywym okiem, to zaczyna się zmieniać w osobę, która bardzo no, delikatnie mówiąc nadinterpretuje regulamin Sejmu tak, żeby PiSowi się krzywda nie zdała nawet ten regulamin. Moment. Wspomniał pan o marszałku, to chcę tylko to pytać, bo posłowie Platformy zapowiadają, że będą wnioskować o odwołanie marszałka Kuchcińskiego. Nowoczesno się przychyli do tego wniosku, Już raz, ra, raz był taki, taki wniosek. No ja myślę tak, jeżeli marszałek Sejmu się nie zmieni, a nic nie wskazuje na to, żeby, żeby miał się no zmienić. No właśnie, po to, co takie wnioski, skoro, skoro wiadomo, że no, z góry takie głosowanie jest przegrane? przekonany, bo marsza... jakby w PiSie to też wszyscy wiedzą, że jednym z autorów tego kryzysu, na którym też PiS traci, jest zbyt emocjonalna postawa marszałka Kuchcińskiego, który po prostu nie zapanował nad Sejmem. To znaczy to się stało Aj. w Polsce pierwszy raz od 27 lat, że ktoś, kto stoi na czele Sejmu, nie był w stanie zapanować nad porządkiem Uf, na sali sejmowym, wyszedł z sali, czym doprowadził do eskalacji tego kryzysu, potem wracał. Jakby to, to było widać, że nie radzi sobie i chciał zwołać konrad seniorów, poprosił go y, poseł Kaczyński i nie, nawet nie wrócił pod do, przez chyba godzinę na konfet mm. seniorów, bo tam dostawał instrukcję. No absurdalna sytuacja. Pa, myślę, że nawet posłowie PiSu będą go chcieli ja, jest, Panie marszałku, czy, czy nie ma pan wrażenia, że tutaj pada jednak za dużo mocnych słów, bo słyszymy o zamachu stanu, słyszymy o Majdanie, słyszymy o próbie de destabilizacji no. państwa. Czy jednak te wydarzenia nie odpiera pan ich, że, że, że nie, to nie ja, jest aż ja, tak... Ja myślę na szczęście, że ta próba pewnej destabilizacji, którą panowie podjęli, została przegrana tu przez państwa. No, Bo to, bo to społeczeństwo polskie, no, ludzie Warszawy no, nie, nie posłuchali tego wezwania. No, no to, co państwo robiliście, to jest nie w porządku. I pierwszą rzeczą, ja oczywiście zgadzam się z panem, że, że tam pewna przesada była w tym karaniu posła, jest niepotrzebny konflikt o, o media w Sejmie, a moim zdaniem niepotrzebny, bo to jest marginalny konflikt, dosyć marginalny. To nie chodzi o wolność słowa, to jest, to jest głębsza sprawa. Chodzi też. Ale No nie chodzi, ale to, ale ja się zgadzam z Panem. Ja też jestem za tym, żeby tak było jak jest. Ale, ale zasadnicza sprawa to jest taka, no niech Panowie naprawdę uderzą się w piersi i powiedzą, że przecież nie będziecie takich rzeczy robić, bo Panowie blokujecie Sejm no to panowie mówicie, że to jest konstytucja, wolność, a blokujecie Sejm. Ale... Blokujecie najwyższy organ w państwie. No nie chcecie, żeby ten Sejm obradował? No je, jak to? No to jest, coś niepo... to jest coś nienormalnego. To jest po prostu karygodnego i nienormalnego. No tak niewolność, tak po prostu się nie wolno zachowywać. Panie pośle, to kiedy przed... blokada Sejmu? Pan muszę powiedział, się. że pan, no. pan właśnie idzie nie z Sejmu, pan jest na sali obradowy, sobie proszę, tylko no. kilkunastominutową przerwę. Jeszcze proszę, raz do kiedy ta blokada muszę się odnieść do tego, co powiedział pan poseł. Panie pośle, to nie jest kwestia techniczna, tu naprawdę chodzi o sprawy no, fundamentalne ale, i no. przychodzi taki moment, kiedy trzeba ale, powiedzieć ale, ale, dość. Albo tak pisz się fundamentalne, cofnie, żeby albo nie. I, i jeże, jeżeli pan mówi, że robimy coś nie, nieprzyzwoitego, to przypomnę, ja, ja doskonale rozumiem pana sytuację i wiem, że pan raczej stara się stać po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Rozumiem. Nie, no. Więc może byłoby uczciwiej, gdyby pan przyszedł do klubu parlamentarnego PiS. I, no i jeżeli fajnie. pan mi mówi, przepraszam, o przyzwoitości i uczciwości, to ja pana zapytam. Pan jako y, ikona solidarności walczącej. Człowiek, który walczył o polno, w Polsce wysyła na mównicę Sejmową. Panią posłankę Małgorzatę Zwiercą, która łamała prawo i głosowała na dwie ręce po to, nie. żeby bezkrytycznie poparła ustawę o zgromadzeniach, nie, które ogranicza zgromadzenia w Polsce, nie, to, to błagam pana, proszę nie, nie, panie, nie mówić takich nie rzeczy. Mówię, tak? Pani, nie mówię. Panie, panie marszałku, Pan, ale to, to proszę, w takim zorszać, razie, panowie, proszę w takim razie powiedzieć, czy, czy bo dzisiaj wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki powiedział, że tak naprawdę wszystko jest w porządku, nie było problemu z, z tym głosowaniem, wszystko odbyło się zgodnie z hmm, prawem. słów, wszystko jest w porządku. Pana zdaniem, wszystko jest w porządku. Znaczy, Prze, przepraszam, to jest kwestia, na jakim poziomie rozpatrujemy. Na poziomie formalnym, ja się nie chcę wypowiadać, bo się na tym ta, na tyle nie znam. Myślę, że na poziomie formalnym było w porządku, ale chciałbym, żeby to było w porządku na poziomie takim społecznym, na poziomie jakby no, całe, całości Polski. A jest? Bo, bo rzeczy, a tutaj widzę jest podział widzę, jest podział. i pytam ja chciałbym... o pana zdanie. Tak, takie moje zdanie jest tak, tak, że to jest podział. I chciałbym, żeby tutaj doprowadzić no, to do załogodzenia. Tak, do I to jest moja rola. I myślę, że pana posła też, ja jest też panie nasza... to jest na To proszę no jaki, no, tak. jaki no, tak. krok wstecz jest w stanie zrobić opozycja w tej chwili? Bo skoro mówimy, że PiS na razie wycofuje się ze zmian w poruszeniu się dziennikarzy w Sejmie, pytam, co może w tej chwili zrobić opozycja? Czy opozycja może przestanie okupować salę plenarną? Miejmy nadzieję, bo to jest na Bardzo chętnie Chciałbym, żebyśmy wrócili do normalnej pracy parlamentarnej. Ale stąd wraca pan na razie na salę obrad. Yy, tak, bo, bo na razie to, z czym mamy do czynienia, to jest pewne mydlenie oczu. No jakby dziennikarze zostali wpuszczeni na tylko na niejasnych zasadach na razie do, do tej części, w mhm. której jest Senat. Natomiast mimo, że posłowie są w Sejmie, do sali sejmowej wrócić nie mogą yy, dziennikarze. Mówi się, że i tak mhm. będą zmiany. Yy, próbuje się nam wmówić, że, że z, z kwestią mhm. głosowania na sali kolumnowej było wszystko jasne yy, i oczywiste. No, ja nie mam pewności, czy tam było kworum. Widział pan protokół z tego głosowania? Przecież to jest, tam to jest jakiś, jakiś, jakiś żart. Właśnie, pan, panie marszałku, bo pan tam ale... był, pan tak, głosował, tak. nie wahał się pan, nie miał pan żadnych wątpliwości przed Że, wzięciem w udziału w tym głosowaniu? Dlaczego miałem Marszałek wzywa posłów do to jest Marszałek, zarządza głosowanie, czy nie. No wzywa, dlaczego wszyscy powinni pójść tam głosować. Jeżeli... Ja dostałem no, SMS-a, udałem się na salę i Straż Marszałkowska no, przez 15 ale... minut nie chciała ale... mnie wpuścić. No, może przez 15 minut. Ja, ale... Nie, nie, ja, nie, ja ale pan przyszył... Marszałek poszedł od razu, no, został wpuszczony. No, Ten tak? tak. marszałek przepraszam, przyszedł po, po, po, po pana marszałka m.in. innymi poseł Suski jak, i, nie, i wprowadził, ale... za, a my nie mogliśmy tam wejść, żebyśmy tam się nie W czasie klubu parlamentarnego PiS. było wyświetlenie, że jest na tablicy, że. Był chyba na samie, nie, ja byłem, jak tak to ale było, mówię, było był ale przed głosowaniem panowie mogli się być. Ale to, to jest sprawa, nie chcę spra mówić o sprawach technicznych, bardziej mi interesuje to jest taka, sprawa fundamentalna. Sprawa, taka sprawa Nie sprawa fundamentalna. To jest tak, nawet, proszę pana, nawet panie pośle, no jak, jakby się zdarzyło, że, że pan marszałek nie chce ustąpić i nie chce tam zmienić tych swoich, no to z tego powodu państwo macie blokować Sejm? No nawet, no nawet, żebyśmy skrajny przypadek. No przecież, no to, to, to z tego powodu macie paraliżować pracę ustawodawczą najwyższego organu w Polsce? No przecież to jest, po, po, panie Marszałku, to jest, a przecież to gdyby, jest naprawdę skandal. Wypo, tak, wypowiedział się pan bardzo nie, ostro, bardzo nie... ostro się wypowiadał przeciwko, przeciwko władzy i no. z jakiegoś powodu, niejasnego, tak jak z posłem, no, z, z posłem opozycji zostałby pan wykluczony z obrad, to tak, ale, uważam, że z tego powodu, osoba, powinni, pani, z tego pani powodu powinniśmy jest, e, ja rozumiem, protestować po to, żeby nie był pan wykluczony, żeby pan mógł protestować. Swój ma I tak jak w ostatnich dniach, tak, tak jak ale... tutaj do konkluzji nie, nie, też nie dojdziemy. Ale... Musimy tutaj niestety tak. postawić kropkę Panie no Marszałku. Bardzo. Kornel Barawiecki, Marszałek bardzo Senior Wolni i za... Solidarni. Ja dziękuję za to, I Adam Dziękuję bardzo. Łukasz Karustaw, do usłyszenia. dziękuję Panu za rozmowę, dziękuję bardzo. bardzo. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt.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 W Media Expert świąteczne przeceny. Setki prezentów, taniej nawet do 50%. Media Expert, włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 19 grudnia minęła 18. Serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Praznowska i Romuald Wójcik. Znów w Brukseli o Polsce dyskusja w Komisji Europejskiej pojutrze. Przeciwnicy reformy edukacji protestują przed Pałacem Prezydenckim. Polska Akcja Humanitarna apeluje o pomoc dla mieszkańców zrujnowanego Aleppo. Komisja Europejska zajmie się ponownie sytuacją w Polsce. Zrobi to pojutrze. O wpisanie tego punktu do obrad komisarzy poprosił przewodniczący komisji Jean-Claude Juncker. Beata Płomecka. Urzędnicy w komisji już w ubiegłym tygodniu mówili, że jeszcze przed końcem roku na ostatnim posiedzeniu komisarze chcą omówić sytuację w Polsce i prowadzoną od stycznia procedurę w związku ze sporem konstytucyjnym. Dziś niektórzy sugerują, że to wydarzenia z weekendu sprowokowały komisarzy do debaty o Polsce, a z wypowiedzi rzeczniczki Komisji Miny Andrzejewy wynika, że debata ma dotyczyć procedury ze stycznia. Komisja Europejska już wiele razy wyrażała swoje zaniepokojenie stanem praworządności w Polsce, zwłaszcza w rekomendacjach 27 lipca. Lipca. W lipcu komisja rekomendowała rządowi m.in. opublikowanie zaległych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i zastosowanie się do nich. Pół roku później polski rząd w piśmie do komisji odrzucił te zalecenia argumentując, że ich spełnienie wiązałoby się z naruszeniem prawa. Teoretycznie zignorowanie zaleceń komisji może zakończyć się wnioskiem o nałożenie sankcji, ale do tego potrzebna jest jednomyślność wszystkich krajów, a Węgry już zapowiedziały, że takiego wniosku nie poprą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przed pałacem prezydenckim trwa pikieta przeciwko reformie edukacji. Jej uczestnicy apelują do prezydenta Andrzeja Dudy o weto lub zarządzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie zmian w oświacie. Manifestacje zorganizowały ZNP, Koalicja Nie dla Chaosu w Szkole i Ruch Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji. Chcemy przekazać kancelarii prezydenta ponad 250 tysięcy podpisów, mówi szef ZNP Sławomir Broniarz. Ponad 250 tysięcy podpisów w obronie polskiej edukacji, w proteście przeciwko likwidacji gimnazjów, przeciwko destabilizowaniu tego modelu, który się sprawdza, więc wydaje się, że. Pan prezydent również powinien wziąć to pod uwagę. Krytycy nowych rozwiązań przekonują, że reforma spowoduje wielki bałagan w oświacie. Zwolnienie około 40 tysięcy nauczycieli oraz od miliarda do półtora miliarda złotych kosztów dla samorządów. MEN zapewnia, że reforma edukacji jest dobrze policzona i przygotowana. Nie ma obaw o zwolnienia nauczycieli czy utratę unijnych środków, z których korzystały likwidowane gimnazja. Przypomnijmy ustawę reformujące system szkolny w Polsce zostały w ubiegłym tygodniu uchwalone przez Sejm, a Senat nie wprowadził do nich poprawek. Jeśli podpisze je prezydent rozpocznie się wygaszanie gimnazjów. Przywrócone zostaną ośmioletnie szkoły podstawowe, czteroletnie licea i pięcioletnie technika, a w miejsce szkół zawodowych powstaną dwustopniowe szkoły branżowe. Jutro zarząd główny ZNP ma ogłosić decyzję dotyczącą zaostrzenia protestu przeciwko reformie edukacji. Monitorowanie ewakuacji mieszkańców ze wschodniej dzielnic Aleppo to główne zadanie międzynarodowych obserwatorów. O ich wysłaniu do Syrii zdecydowała Rada Bezpieczeństwa ONZ. Zrobiła to jednogłośnie. A o wsparcie dla mieszkańców Aleppo apeluje Polska Akcja Humanitarna. Szefowa Pach. Janina Ochojska podkreśla, że potrzebne będzie miejsce dla tysięcy ludzi, którzy opuszczają zrujnowane miasto i zmierzają do prowincji Idlib, gdzie teraz jest bezpieczniej. Janina Ochojska powiedziała, że przygotowano już cztery tysiące miejsc i przygotowywane są następne. Przygotowujemy też wszystko to, co będzie ludziom potrzebne. Od schronienia po, po garnek i łyżkę, ponieważ ludzie najczęściej nic ze sobą nie zabierają. Będą potrzebowali ciepłych ubrań, kocy, materacy, ponieważ zima jest już w tych regionach bardzo ostra. Janina Ochojska dodaje, że Polacy z wrażliwością odpowiedzieli na apel o pomoc syryjczykom, ale wsparcie jest nadal bardzo potrzebne. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo poruszona tym, jak Polacy zareagowali na zbiórkę na rzecz uchodźców z Aleppo. Na naszym koncie już jest ponad milion złotych, a wpłaty cały czas Bożona Falkowska, Polskie Radio. Pak szacuje, że z terenu Aleppo może napłynąć teraz do obozów w Syrii nawet 100 tysięcy uchodźców. Informacje o tym, jak wesprzeć działania Pach w Syrii, można znaleźć na stronie internetowej organizacji. Mieszkańcy Warszawy żyją coraz dłużej tak wynika z najnowszego raportu opublikowanego w Urzędzie Miasta. Według niego w ubiegłym roku przeciętna długość życia dla mężczyzn wynosiła 76 lat, a dla kobiet 82 lata. Barbara Góra. W Warszawie nadal najkrócej żyją mieszkańcy Pragi Północ, a najdłużej Wilanowa, mówi profesor Bogdan Wojtyniak z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH. Na stan zdrowia wpływa cały szereg czynników. Nie ma jednego czynnika, który determinuje stan zdrowia. Te czynniki w największym stopniu wiążą się z naszym stylem życia. To są czynniki behawioralne. Jak żyjemy, jaki mamy stosunek do zdrowia, jak dbamy o to zdrowie. Dariusz Hajdukiewicz, dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu Miasta, podkreśla, że cieszy poprawa wskaźników zdrowia mieszkańców. W Pragi Północ. Niestety Praga Północ nadal jest dzielnicą o większym udziale w niekorzystnych trendach, ale zdecydowanie następuje tam poprawa. I to zarówno jeśli chodzi o średnią długość życia mieszkańców, jak i o umieralność na różnego rodzaju choroby. Najczęstszymi przyczynami zgonów mieszkańców stolicy są choroby układu krążenia i nowotwory. Barbara Góra, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Noc pochmurna i mglista, gdzie niegdzie niewielkie opady możliwe na Podlasiu, nad morzem silniejszy wiatr, temperatura w nocy od plus 1 stopnia nad morzem do minus 5 na Dolnym Śląsku. Jutro pochmurno, na wschodzie możliwe przelotne opady, na Podlasiu i na Pomorzu Gdańskim, do tego mgła. Temperatura wyrównana od plus 1 do plus 3 stopni i taka pogoda prawdopodobnie utrzyma się do świąt włącznie. Trójka. Program trzeci autopromocja. To nie jest mój samochód, ale może być państwa. Zapraszam 23 grudnia po 16.00. Kuba Strzyczkowski. Więcej informacji na stronie świętabezgranic.pl Autopromocja Zapraszamy do reklamy. Wojtek Ireneusz z Saturna polecają telewizory z prezentem. Kup telewizor Philips 49 cali za 3499 zł i odbierz aż 524 zł na drugi produkt. Sprawdź na saturn.pl. Saturn technologia tak ma. Zdrowital w prezencie dla mamy, bo bardzo ją kochamy. Zdrowital w prezencie dla dziadka, bo ma już swoje latka!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 Teraz w MediaExpert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Mmm, ale znów będzie mi ciężko na żołądku. A coś z fasolką? Pyszna. Tylko później te gazy. O, oh, może zamówię pizzę? nie, mm, ja będę się czuła pełna. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto i tra to. Teraz w Mediamarkt, kupując laptop Acer z procesorem Intel Core i 5 w zestawie z Microsoft Office, myszką i torbą za 2599 zł. Oszczędzasz 200 zł. Mediamarkt.pl Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, poniedziałkowa. Skoro poniedziałkowa, to mamy nową płytę tygodnia. Płytę, którą część z Państwa już ma. Płytę, którą część z Państwa już zna. Święta bez granic 2016. Pierwsza wzmianka o karpiu padła tutaj przed laty. Rzadko zdarza się temat równie w treści bogaty. Rzadko kiedy bohater w ciągu roku w pogardzie Awansuje i nagle liczy się jak najbardziej. Tuż właśnie nadchodzi ta wspaniała godzina w Której karp swą karierę jak co roku zaczyna On sam nawet nie sądzi, że od wielu tygodni Wszyscy tutaj w redakcji tylko jego są głodni Krok po kroku, krok po kroczku idą święta Najpiękniejsze w całym roczku idą święta Krok po kroku, krok po kroczku idą święta Najpiękniejsze w całym roczku idą święta nas tak na co dzień skarbiem nie ma styczności ani kiedy używa ani nawet gdy pości konkurencję wygrywa kurcze cię lub prosie zresztą co nam po karpiach skoro mamy łososie zszedł garb na psy ostatnio i już nikt go nie kocha ale się nie obraził i nie strzelił nam w ocha więc że można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 jak balon był dęty Tekst piosenki o Karpiu Gdyby nie wiódł do błęty Otóż z Karpiem historia Taka sama jak z wierszem Bo go nikt już nie trawi I nie jada po pierwsze Aż tu nagle raz w roku Wiersz o Karpiu jest w cenie A w dodatku zyskuje Piękne nuty i brzmienie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 Przyjaciele Karpia i wiersz oka, Karpius, płyty święta bez granic 2016, to jest nasza płyta tygodnia. Dwa egzemplarze dla Państwa, jak zwykle, sms 71-335. A już za chwilę, puls trójki. Tekst rozpędu, za chwilę, reportaż, jesteśmy już po pulsie. Not sure what that is, the words are not scratched in the wall yet. Maybe I should stay for a while And maybe there's a chance we'll be stopped for the time until the next plane comes And takes me away Still not sure what that is Wish for my thoughts Take a rest in peace Just for this time I'd like to spend my time In a foreign place The ghost on the wall still Duńczyk, Soren Jul, piosenka Dear Child. Tu trójka audycja popołudniowa, 17 minut po 18. Przed nami reportaż. Reportaż w trójce. A w reportażu Leszek Możdżer, znany pianista, kompozytor, który wierzy w resocjalizację poprzez muzykę. Artysta koncertuje w zakładach karnych. Podarował też siedem pianin osadzonym w pomorskich więzieniach. Pierwszy koncert dla więźniów odbył się w areszcie śledczym przy ulicy Kurkowej w Gdańsku. Zapraszam do wysłuchania reportażu Hanny Wilczeńskiej toczko pod tytułem Możdżer w areszcie. Ja jestem Tomasz Lipski, prowadzę tu w Areszcie Śledczym w Radio Węźle już od trzech lat taką audycję poetycko-muzyczną, powie w wolności. A jestem pracownikiem Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku. Adrian Głań, jestem wychowawcą do spraw kulturalno-światowych Areszcie Śledczym w Gdańsku. Kiedyś udało nam się dogadać o możliwości prowadzenia takich audycji właśnie tutaj w Radio Węźle. No ja się oczywiście tym pochwaliłem też wśród znajomych. No i też usłyszał to Leszek Możdżer, mój kolega, z którym też razem... Często grywamy. No i on zaproponował najpierw, czy może książki tutaj do biblioteki poprzysyłać jakieś swoje i tak dalej. No super i to się zadziało. No a później stwierdził, że ma instrument i czy można by było go wstawić w pianino tutaj do aresztu. No i ja oczywiście z tym pomysłem się tutaj zgłosiłem od razu do Adriana i do, do dyrekcji. No i po rozmowach i jakichś konsultacjach. Udało się to zrobić. I Dzisiaj właśnie to jest historyczny moment. Naprawdę jestem też wielkim wrażeniem, że to się udało zrobić. Teraz wchodzimy na oddział przy ziemię, tak zwany oddział PP Koncert odbędzie się na świetlicy, w innym jeszcze pawilonie, my musimy przejść. My jesteśmy w znaku Urkowej, w areszcie śledczym, w, gdzie przebywają osadzeni i wstawiamy pianino.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 Mirek mostalesz pianoforte. Forte. Godzinę był na samochodzie, ale samochód jest klimatyzowany. Temperatura jest pokojowa. Pianino ma 102 lata, ale jest po remoncie dobrej marki. Leszek chciał, żeby było ładne brzmieniowo i mechanicznie, więc jest. Głębiej, głębiej. Dobra, już. Małgorzata Sarnowska, rzecznik prasowy dyrektora okręgowego służby więziennej w Gdańsku. Pan Leszek zwrócił się do pana dyrektora Chmielskiego z taką propozycją, żeby przekazać pianino dla osadzonych, żeby mogli uczyć się na nim grać. I od tego momentu się zaczęło. Najpierw jedno pianino, potem pan Leszek podjął decyzję, że przekaże pianina do wszystkich jednostek penitencjarnych okręgów Gdańskiego, no a potem koncerty. Tu, tu, tu, tu. Leszek Kurbanowi, zastępca dyrektora aresztu. Myśmy pomysł oczywiście podchwycili, dlatego że no, nie co dzień takie sytuacje się zdarzają i mając na uwadze jeszcze fakt, że, że mamy koncert mistrza światowego formatu, po prostu jesteśmy zachwyceni. Na pan Leszka Możdera? Znaczy, dopiero co się dowiedziałem. Na te warunki, co tutaj są, to ka każde przedstawienie jest bardzo ciekawe. A pan jak jeszcze długo tutaj będzie? Wreszcie? No jeszcze 2,5 pół roku. Tu wiadomo. Ja, siedzą różni ludzie, też ludzie i wykształceni, i też tak samo i muzycznie, i muzycy, czy producenci, bo też z takimi tutaj miałem kontakt, więc wiadomo, no, nikt nie może tutaj trzymać sobie sam instrumentu, tak, w celi, jest to niemożliwe, ale tu będzie na świetlicy pianino i naprawdę, to jest niesamowity, taki mi się wydaje moment też przełomowy, bo myślę, że i służba więzienna tutaj umożliwi osadzonym, żeby oni mogli sobie grać, czy próbować, w ogóle Leszek nawet miał pomysł, żeby tu nawet prowadzić takie warsztaty, też, tak, czyli naukę, jeżeli ktoś z osadzonych będzie miał ochotę. No bo ten czas też tutaj warto w jakiś sposób twórczo i też z sensem spożytkować, tak? Bo tu jest dużo czasu i co z tym czasem robisz? Trzy, tu, dziewięć, tu. Za chwilę będziesz grał. Tak, tak, to będzie pierwszy koncert. To będzie najciekawsze właśnie zagrać autentycznie po prostu mój koncert i niech oni się z tym rozejdą jakby do cel i niech to jakaś taka, taki powidok, ta poświata tego koncertu w nich zostanie, no bo to są ludzie tacy jak, jak i my myślę, więc każdy z nas tu się może znaleźć i zresztą nawet Jezus Chrystus prawda był skazany prawomocnym wyrokiem, także to jest, z tym jakby systemem prawnym to też trzeba uważać. Możliwość korzystania z takiej formy oddziaływania to jest absolutnie, to się wpisuje w zdecydowanie proces resocjalizacji. To jest najbardziej skuteczne, można powiedzieć, przywracaniu tych ludzi społeczeństwu. I chodzi o to, żeby nie powracali do przestępstwa. Ja jestem muzykiem, to na pewno siedzą jacyś muzycy. To my jako społeczeństwo produkujemy z przestępców i oni są częścią po prostu nas samych. Jeżeli chociaż przez parę godzin to pianino posłuży komuś, żeby mógł po prostu sobie pograć, to ja będę szczęśliwy. I oczywiście są zarzuty już w internecie, że, że daję do więzienia, nie daję do sierocińców, itd., tak dalej, no ale od czegoś trzeba zacząć. Już dałem sporo tam pianin. chciałem Państwa przeprosić serdecznie, że daję do więzień i bardzo proszę, wybaczcie mi to, drodzy internauci, po prostu no, nie dam rady wszystkiego naraz zrobić, co bym chciał. W fortepiany do szkół. No ja nie dam radę wszystkim naraz dać pianinie, no, ale ja dajesz, ja ale, dajesz na ale dajesz, Bo dałeś rozdałeś fortepiany do szkoły. nawet do, do śrośniców, czy coś tym jest łatwiej nawet społeczną, zrobić akcję koncert i ludzie się zrzucą. Ale tak, kto mi da pieniądze, ludzie mi kółko na czele rysują, że ja no. po prostu pianinę do więzień stawiam. No dobrze, prostu, ale to, prowadzisz nie? tą akcję równolegle. Dajesz tak samo pomogamakarz szkołą i prowadzisz zajęcia w szkołach, i jeździsz do szkół i rozdajesz pianina w szkołach, tak jak robiłeś w Bieszczadach. I tak samo robisz tutaj w zakładach karnych. Chodzi o to, żeby nie by... Nie było tego zarzutu, że po prostu jest to jednokierunkowo, bo robisz tą, tą, tą gdzie Twoja działalność edukacyjna jest na wszystkich płaszczyznach. No zobaczymy. No. Sam nawet nie zdaję sobie do końca sprawy, w co wchodzę, ale odczuwałem taką wewnętrzną potrzebę, żeby po prostu coś takiego zrobić. I cieszę się, że mam tutaj wsparcie całej służby więziennej dyrekcji i to są naprawdę fajni ludzie. Większość z nich tak naprawdę. Duża większość nie, nigdy nie poszłaby na koncert jazzowy, nie poszłaby do teatru, nie poszłaby do, do kina, to może chodzą, tak? bo są mocne filmy. tak? że tego się nie obawiasz, że oni w większości nie wiedzą, kim ty jesteś. Nie no to słyszeli. dobrze, tak jest najlepiej. Najgorzej to wiedzieć, ja sam nie wiem kim ja jestem, a to dopiero żeby inni wiedzieli no, kim ja jestem. No, to po prostu, jak to mawiał Grzegorzewski, wychodzimy, przekonujemy i schodzimy. No, zobaczymy, czy, czy ta konwencja się tu sprawdzi. Masz tremę? Pierwszy raz będziesz grał w takim miejscu przed specyficzną publicznością. Nie, tremy nie mam, bo na szczęście nieprędko nie ktoś wyjdzie stąd na miasto i powie, że koncert był słaby. Dzień dobry, witam wszystkich. Szanowni Państwo, mamy okazję uczestniczyć w niezwykłym wydarzeniu. Przywitajmy gorącymi obrotkami mistrza Leszka Bóżdżera. dobry, witam wszystkich. To jest pierwszy koncert serii, którą razem z dyrekcją rozpoczęliśmy. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać. No i co, zbiorę się do roboty. Jedyna wolność, jaka istnieje, to jest radość, i życzę Wam, żeby Wam tego nikt nie odebrał, bo tylko w radości człowiek jest wolny, ciało może być zniewolone, ale po prostu radość jest najważniejsza i tego Wam życzę, nie dajcie sobie tego odebrać. Dziękuję bardzo. Podobało? Nie podobało? się. Jestem fascynowany tą muzyką. Spodziewał się pan, że to tak będzie? Znał pan Leszka Możdera wcześniej? Nie znałem, ale szczerze mówiąc teraz będę, będę chciał się stoczyć. Jestem pod wrażeniem, jak najbardziej. No, że... Super było. Super. Aby więcej takich koncertów. Pierwszy raz jestem. To... <kłyska> Wymiana. No. W szoku jestem. Świetna publiczność przede wszystkim, świetna publiczność, naprawdę płynęła świetna energia i był jakiś taki kontakt na poziomie dusz, no, no, pojęcie wolności jest cały czas nie do końca zdefiniowalne i cały czas starałem się jakby powiedzieć, że prawdziwa wolność jest wewnątrz, nie, we własnej psychice, tam jest wolność, ciało można zamknąć, ale psychiki nie da się do końca zniewolić. Dostałeś taką owację, oni tak wili, brawo, może nie wstali, bo, bo oni nie wstają, ale... Bo oni Kiedy... siedzą, oni generalnie siedzą, więc w każdym z nas jest tęsknota za pięknym, idealnym światem, światem, w którym nie da się nic ukraść, światem, w którym nie da się nikogo Krzywdzić. Wszyscy mają tę tęsknotę w sercu, każdy pojedynczy człowiek, każdy ma, po prostu pragnie takiego świata i, i muzyka jest właśnie takim światem. To bardzo mi się podobało, naprawdę. Fantastyczna sprawa, no artysta, pierwsza klasa, naprawdę. Super muzyka. Nie gustuje w takiej muzyce, ale myślę, że bardzo przyjemnie się słucha, naprawdę. Niesamowite, że ludzie mają taki talent, wie nie. Kolega myślę, że to raper będzie tak no, w ogóle, na no, drugie wczoraj. <grymne> a wiecie panowie, że to pianino zostanie i będziecie mogli z niego korzystać. Tak, no, mamy nadzieję, że ktoś, jakiś będzie nauczyciel dobry, który będzie nas tutaj uczył, nie? naprawdę fantastyczna sprawa i duże zaskoczenie, że y, tutaj pan może na Bosaka wystąpił w ogóle. Świetna sprawa, naprawdę. Robi wrażenie, że przyznać, że naprawdę. Może być tak, że niektórzy w życiu pianina na oczy nie widzieli. Na pewno są też takie przypadki i po prostu musimy ich wpuszczać do tych osiągnięć po prostu całej ludzkości, jaką jest między innymi kultura i na przykład taki, takie pianino, które powstawało przez setki lat, to, to dziesiątki konstruktorów pracowało nad tym, żeby stworzyć takie urządzenie. Jeden klawisz, proszę Państwa, ma ponad 100 elementów. Jeden klawisz składa się z ponad 100 elementów, z którego każdy element ma nazwę, rozmiar i swoją specyfikę i tak dalej. Trzeba go zamawiać w specjalnym tam punkcie. Także to jest osiągnięcie ludzkości i pianino, i fortepian, muzyka w ogóle, system stworzony przez Pitagorasa, Także to, to, to nie jest jakieś tam byle co. No to, to jest efekt pracy wielu, tysięcy ludzi, że żeby, żeby muzyka w ogóle powstała w takim konkretnie kształcie. To jest autentycznie wyzwalanie pewnej wrażliwości i dawanie przykładu na to, że można inaczej przeżywać różne okoliczności życia. Tak to powiedzmy ogólnie, tak? Że to nie jest element słabości, czy to nie jest niemęskie. To jest taka, powiedziałbym, nauka nieraz od podstaw. Ten jeden powiedział, że nie wiedział, wtedy to jest Leszek Może, a teraz dopiero w ogóle się tym zainteresuje i być może w ogóle pierwszy raz raz mi muzyki słuchać. A po co nam więźniowie są? Po co nam są więźniowie? Właśnie dlatego co robię, że po co nam są więźniowie. Nie potrzebujemy więźniów po prostu. Dlatego to robię. Dopóki tu żyję, to, to będę robił takie rzeczy i koniec. Był to reportaż Hanny Wilczeńskiej toczko z Radia Gdańsk pod tytułem Możdżer w areszcie. Tu trójka, jest 18.30. Skrót wiadomości Romuald Wójcik. Ambasador Rosji w Turcji Andrzej Karłów zmarł w wyniku ran postrzałowych. Do ataku doszło w Galerii Sztuki Współczesnej w Ankarze, gdzie otwierano wystawę fotograficzną Rosja oczami Turków. Napastnik przedostał się do galerii posługując się legitymacją policyjną. Zanim postrzelił ambasadora oddał strzał w powietrze i krzyczał Aleppo oraz zemsta. Podczas ataku rannych również zostało kilka innych osób. Według niektórych mediów napastnik został zneutralizowany. Unia Europejska podzielona w sprawie reformy handlu pozwoleniami dla firm na emisję dwutlenku węgla. Chodzi o propozycję Komisji Europejskiej podniesienia cen uprawnień i ograniczenia dostępu do darmowych. Ma to zmniejszyć emisję CO2 o co najmniej 40% do 2030 roku. Ministrowie środowiska nie osiągnęli w Brukseli kompromisu w tej sprawie. Polska była w grupie, która odrzuciła propozycję Komisji. Nasz kraj może realizować cele klimatyczne, ale zgodnie ze swoimi możliwościami i pod pewnymi warunkami, mówi minister Jan Szyszko. Po pierwsze dobrowolność, po drugie trzeba szanować specyfikę gospodarczą poszczególnych państw, a co jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Polski. Ogromne zasoby węgla kamiennego. Polska powinna mieć możliwość zdania odrębnego. Z kolei kraje Europy Zachodniej uważają, że plany komisji są za mało ambitne i naciskają na podwyższenie cen uprawnień do emisji CO2. Na sześć lat więzienia skazano 21 Michała C., sprawcę wypadku pod Jałową na Opolszczyźnie, w którym zginęła czteroosobowa rodzina. Takiego wyroku domagał się pełnomocnik rodziny. Prokurator żądał czterech lat. Sędzia Piotr Wieczorek zaznaczył w uzasadnieniu, że jedyną winę za wypadek ponosi oskarżony. Co zawinił ten kierujący samochodem Opel? Nic. On do końca jechał i był przekonany, że dojedzie do domu ze swoją rodziną. Miał prawo przyjmować, że nikt nie wiedzie na jego prawy pas. Jak podejmujesz manewr wyprzedzania, to musisz być pewny, że go rozpoczniesz, rozwiniesz i zakończysz bezpiecznie. Do tragedii doszło w kwietniu ubiegłego roku. Kierowca podczas wyprzedzania Tira czołowo zderzył się z jadącym prawidłowo autem. To był skrót wiadomości pełen serwis trójki o 19:00. Noc w całej Polsce pochmurna, gdzie niegdzie zamglenia, niewielkie opady na Podlasiu, a nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura w nocy od plus jednego stopnia nad morzem do minus pięciu na Dolnym Śląsku. Jutro pochmurno, na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu, a na Podlasiu i na Pomorzu Gdańskim mgły. Temperatura powyżej zera wyrównana od plus jednego do plus trzech stopni. I taka pogoda utrzyma się do świąt. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W magazynie witają państwa Piotr Nowakowski i Włodzimierz Jędarski. Dzisiaj ja chciałem z panem porozmawiać na temat sprzedaży auta. Sprzedaży, nie wyprzedaży? Tak, przyjdzie moment, że będzie pan chciał sprzedać swoje auto. I dopiero wtedy się pan dowie, ile jest naprawdę warte. Na wyprzedażach ludzie szukają niskich cen. A niska cena to nie wszystko, bo prawdziwy koszt samochodu to jest różnica między ceną zakupu, a tą kwotą, którą pan uzyska za sprzedaż. Czyli należy szukać samochodu, który najmniej jej traci na wartość. No właśnie. Ale jakie to auto? No na przykład Toyota. I na dodatek może ją pan kupić teraz na wyprzedaży. Teraz w MediaExpert. Telewizory smart, laptopy, smartfony zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę.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 Cichociemni Polskie Radio PL W Media Expert, Świąteczne przeceny Setki prezentów taniej Nawet do 50%. procent Media Ekspert Żegnamy reklamy Trójka Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa. Płyta tygodnia dostają pan Łukasz z Żurawicy i pani Anna z Katowic. Płyta tygodnia w tym tygodniu to Święta bez granic 2016. za 23 minuty 19. Na wyciągnięcie ręki. W poszukiwaniu świątecznych prezentów, warto zajrzeć do sklepów charytatywnych. Można kupić tam coś ciekawego dla bliskich, a jednocześnie pomóc potrzebującym. Na przykład wspierając akcję Busik, mówi ksiądz Jerzy Limanówka, prezes Palotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl. Akcja Busik, organizujemy ją z inspiracji siostry Marty Litawy Palotynki, która pracuje w Rwandzie już od wielu lat. Siostry założyły szkołę, to jest miejscowość Masaka, dalekie przedmieścia Kigali, stolicy Rwandy. Też przychodzą dzieci do tej szkoły z dość odległych wiosek, czasami to jest kilka kilometrów. I dzieci tę drogę pokonują pieszo. Gdyby to było możliwe, byłoby to dla nich i bezpieczniej, i łatwiej, jeżeli funkcjonowałby rodzaj, gimbusa, który by dzieci dowoził do szkoły. Tym bardziej, że rzeczywiście też droga jest niebezpieczna, szczególnie w porze deszczowej, kiedy są drogi rozmokłe, jest bardzo ślisko. I ten bus pomógłby też dzieciom w ich pracy, ponieważ dzieci w Rwandzie mają swoje obowiązki. Bardzo często spotyka się dzieci, które niosą kilkunastolitrowe baniaki z wodą. I zasadniczo też obowiązkiem tych dzieci, które przychodzą do szkoły, jest to, że w drodze powrotnej ze szkoły dzieci zabierają wodę ze studni, która jest blisko szkoły. Zakup busa na miejscu to jest koszt około 30 tysięcy euro. Aby włączyć się do zakupu tego busika, zapraszamy do naszego sklepu. Mamy właśnie promocję naszej kawy i herbaty i zakupując właśnie tę kawę i herbatę, te finanse przekazujemy właśnie dokładnie na tę akcję busik dla szkoły w Masarka. Jestem żywca, mieszkam aktualnie w Warszawie, uczę się w zaocznie i pracuję. Stefan Lizak, wolontariusz zaczęło się tu jak wyjechałem na wolontariat do Rwandy. sklepu, jeszcze wtedy nie było, powstawał. Właśnie to była moja pierwsza praca wolontaryjna pomoc przy właśnie tworzeniu tego sklepu, ogólnie remont lokalu. No i tak się przyjęło, że tutaj zostałem. W Amakoru szczególnie w okresie przedświątecznym, czyli teraz naprawdę można znaleźć bardzo wiele ciekawych rzeczy na prezenty, od różnych szopek, można z nich poprzez figurki właśnie z Afryki, poprzez naprawdę bardzo oryginalne rzeczy, chusty, torby. Widzę, że Pani robi zakupy, czy to już podarunki świąteczne? Tak, tutaj przyszłam, bo będą oryginalne, a poza tym można wspom Tutaj właśnie przeczytałam, że zakup małego busika dla dzieci. Bardzo ciekawe są kartki świąteczne wyklejane liśćmi bananowca. Ja polecam oczywiście jak najbardziej kawę i herbatę, ale też mamy nowe produkty z Peru, z Kamerunu. Dorota Zielińska, Fundacja Salvatti.pl. Chociażby czapki, piękne wzory z lamą, z napisem Peru. Dla dzieci są bardzo kolorowe, ozdobione naszywkami też kolorowymi. No wrażenia super. Ja od dziecka się interesuję takimi rzeczami. Też swoją drogą zamierzam wyjechać na misję. Będziemy walczyć po prostu z głodem i z ubóstwem w tamtych rejonach. Czyli rozumiem, że teraz przed świętami Państwo postanowili chociaż taki sposób wesprzeć Dokładnie tak. No myślę, że warto, szczególnie w przeddzień świąt Bożego Narodzenia, aby cząstkę swojego serca oddać z naszym bliźnim. Mamy obrazki z liści bananowca wyklejane na desce. Własnoręcznie robią to ludzie z Ruandy, artyści i od nich też kupujemy, żeby wspomóc ich działalność tam na miejscu. Cały dochód z naszego sklepu przeznaczamy na cele misyjne. Realizujemy inne projekty. Niedawno wyremontowaliśmy jeden z budynków szkoły w Kinoni na północy Rwandy. Jedną z takich naszych akcji, no to już nie jest Afryka, ale Ameryka Południowa. Tam Palotyni prowadzą internet dla dzieci. Kasa Ogar w Baj od przedmieścia Medelin. To jest taka akcja, którą wspieramy non-stop. Drugą naszą stałą akcją to są stypendia, które fundujemy dla młodzieży rwandyjskiej i nie tylko, bo też mamy osobę z, z Ukrainy. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej Salvat.pl Tam mamy przedstawione wszystkie nasze akcje, które organizujemy. Bardzo serdecznie zapraszamy tutaj do nas, do kawiarni. W tym pośpiechu przedświątecznym warto się zatrzymać, usiąść w cieple, odpocząć, zregenerować siły. Właściwie ja tutaj przyszłam po kawę. Aromat tej kawy jest niesamowity. Warto było przyjść z tego też powodu, że jest to coś innego, nie to co nam proponują markety w promocyjnej cenie i przy tym wspieramy też innych. Warszawski sklep charytatywny Fundacji Misyjnej Salvatti.pl Amakuru odwiedziła Elżbieta Koczeńska. A w trójce już za chwilę Arkadiusz Ekiert i Ekonomia. Za 19 minut godzina 19 to Fleetwood Mike. Prawie za 15 minut godzina 19. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Jackiert, witam i zapraszam. Dziś w programie porozmawiamy o najnowszym dokumencie przygotowanym przez Warsaw Enterprise Institute raport otwarcia bilans roku. Porozmawiamy też o tym co nowego pojawi się na rynku kredytów hipotecznych w 2017 roku. Witam w studiu moich i Państwa gości wiceprezesa Warsaw Enterprise Institute Tomasza Wróblewskiego. Witam, witam serdecznie. I analityka firmy Expander Jarosława Sadowskiego. Witam. No to zaczynamy. Tradycyjnie na koniec roku Warsaw Enterprise Institute prezentuje raport otwarcia bilans roku, czyli realny rozwój Polski mierzony trzema wskaźnikami. Tempo, w jakim doganiamy najwyżej rozwinięte społeczeństwa Europy, zagrożenie kryzysem nadmiernego zadłużenia i atrakcyjność Polski jako miejsce do zakładania rodziny i pracy. Według tegorocznego wydania, które zostało właśnie dzisiaj zaprezentowane, odczyt miar wyzwań cywilizacyjnych stojących przed Polską należy, jak to ujęto, traktować z umiar Uwaga, pesymizmem. Panie Tomaszu. Tak, znaczy niektóre dane w stosunku do tego, co mieliśmy rok temu, mogłyby pewnie napawać optymizmem. Jak na przykład to wyzwanie, czy jak Polska zbliża się do kraju Europy najwyżej Zachodniej. rozwiniętego. Y -hmm. Przede wszystkim chodzi o Niemcy. Czyli wciąż się lider, zbliżamy. Ona. Zbliżamy się, tylko jak zaczęliśmy dokładnie przyglądać się tym liczbom, to może tak, że my się nie cofamy i powoli się rozwijamy, natomiast to był Tylko oni się zbijają. Star... No, Niemcy miały trudne lata 2009-2011, gdzie normalny rozwój ich na poziomie 4% się skurczył do 2%, co także nie jest źle oczywiście dla takiej gospodarki jak niemiecka. Jednak to od razu odbiło się w statystykach i... I to było coś, co pozwoliło nam się trochę zbliżyć. Także my tu dajemy plus 3,4% jeżeli chodzi o, o zbliżanie się. Mhm. Natomiast no, trzeba pamiętać, że ten rok już będzie znacznie lepszy dla Niemiec. 2016 i 2017. No jeżeli my nie wykorzystamy tej okazji, to ten wskaźnik będzie znacznie gorszy. Za rok. Ja dwa słowa jeszcze powiem o tym, skąd wzięły się te miary i wagi, bo myśmy przyglądali się, jak to wyglądało w historii naszej cywilizacji, w naszej polskiej historii, i widzieliśmy, że te takie wzloty i upadki zawsze były związane z tym, jak daleko jesteśmy, czy jak zbliżamy się do lidera gospodarczego państw Europy. Liderzy byli różni. Mogła to być Hiszpania, Wielka Brytania, w tej chwili to są. Niemcy. I rzeczywiście teraz ten wzrost jest stosunkowo niezły. Jesteśmy na poziomie 34-35% w tej chwili nie, nie, nie lidera i 56,4% średniej europejskiej, co jest całkiem nieźle. Natomiast no, były okresy w latach XVI-XVII wieku, gdzie byliśmy... Znacznie bliżej tego lidera. Także jest dobrze, że to strasznie dawno temu. Spróbowaliśmy to przejrzeć na całej historii. I drugie to jest ryzyko kryzysu niewypłacalności. Czyli zadłużamy się. Za, zadłużamy się. się. Znaczy, wychodzimy z założenia, że jeżeli w pewnym momencie, i to także pokazują doświadczenia innych państw, kraje tracą kontrolę nad, albo możliwość obsługi własnego długu, bo przewyższa możliwości PKB. No to wtedy wszystko zaczyna już się jak kula śnieżna toczyć w dół i yy, cała gospodarka runie i wszystko to co udało nam się cywilizacyjnie zyskać i podnieść poziom dobrobytu yy, w społeczeństwie może yy, runąć. I teraz problemem naszym jest to, że Nasze zadłużenie w bardzo krótkim czasie, w ciągu 16 lat tak naprawdę, wzrosło o 100% w stosunku do tego, co było jeszcze na początku lat 90., w połowie lat 90. I no, jest to zawrotne tempo. My nie mamy bardzo dużego zadłużenia, jeżeli porównamy to z innymi państwami, na przykład rozwiniętymi Europy Zachodniej. Natomiast oczywiście kraj, który jest taki na tempie średniego rozwoju powinien te proporcje mieć trochę inne. Powinien ten bufor bezpieczeństwa jeszcze większy. No, ponieważ dla nas obsługiwanie kosztów zadłużenia jest znacznie większe. znaczy więcej płacimy za każdą pożyczonego mhm. euro. Przy czym zadłużanie się w sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze wzrostem to nie jest jeszcze taka rzecz niebezpieczna. Natomiast kiedy ten wzrost będzie malał no tak, że to mamy, to... liczymy to jest jakieś 205% w tej chwili mm -hmm. zadłużenia. Nie? To, zbiega to się dzisiaj z taką informacją, którą mieliśmy no dzisiaj chyba, że Polska zdecydowała się zrezygnować z połowy linii kredytowej gwarantującej tak. na wypadek jakichś perturbacji finansowych. To Prawdopodobnie jest dobrym posunięciem, bo te 9, ponad 9 miliardów tej, tej linii kredytowej, które nam zostały, jest bezpieczne. Natomiast to jakby nie, nie oznacza, że my jesteśmy bezpieczni i nie, nie, nie grozi nam ten kryzys niewypłacalności. Historia też pokazuje, że za każdym razem, żeśmy to przeanalizowali od czasów wielkiego kryzysu w Stanach Zjednoczonych, za każdym razem, kiedy amerykańska Federal Reserve podnosi swoje stopy procentowe znacząco, to my wpadamy w kłopoty gospodarcze. Myśli pan, że to się tak analogicznie może powtórzyć? Z to na pewnym niepokojem przyglądamy się ostatniej decyzji. Mamy trzeci element tego wskaźnika. Tak, i dotyczący to migracji. Znaczy, to jest coś takiego, to Polacy głosują nogami. Decydują, czy Polska jest rzeczywiście krajem, w którym chce pracować, robić swoją karierę i zakładać rodzinę. No i czy jak też, to było w 2015? No, 77 tysięcy osób wyjechało, nie wiemy czy na stałe, czy wrócą, ale w każdym razie zniknęły z naszego rynku pracy. Czyli Średniej się... wielkości miasteczko w Polsce? Siedlce. Zniknęły. To są siedlce. jakby ktoś wygumkował siedlce Aha. z mapy. Także to jest powód do niepokoju, i tym bardziej, że nie mamy dostatecznie szybkiego zastąpienia tych miejsc pracy. Mamy około tam ponad milion Ukraińców, Białorusinów, Gruzinów w Polsce, ale to tempo jest niewystarczające, żeby zapełnić tą lukę. Polecamy w takim razie lekturę tego Jest raportu, na stronie, który oczywiście. można znaleźć na stronie www.wei.org.pl Zwracam się teraz do Jarosława Sadowskiego z Eksmandera. Panie Jarosławie, co przyniesie nam nowy rok, jeśli chodzi o możliwości zaciągania kredytów, no zwłaszcza chodzi tutaj o te kredyty hipoteczne. Panie Tomaszu, prosiłem, by wyłączyć telefon. Wyłączyłem. A, to niespodzianka. Wracamy do tematu. Panie Orosławie. Jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne, to ten nowy rok zawsze przynosi jakieś zmiany. I w większości przypadków było tak, że y, jakieś zmiany przepisów zawsze się szykowały mm. od nowego roku, więc Polacy często się spieszyli wtedy, żeby skorzystać jeszcze z łagodniejszych regulacji. No i w tym roku mamy właściwie trzy takie zmiany, które się wydarzą w, w przyszłym roku. Niektóre już zaraz na początku stycznia od samego początku stycznia na przykład odblokowane zostaną pieniądze na dopłaty w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Te dopłaty na przyszły tak, bo rok. bo się teraz... szybko skończył. Dokładnie. No właśnie to chciałem powiedzieć, że tutaj mamy co prawda 373 miliony, niby dużo, tylko jak popatrzymy, że w marcu tego roku zarezerwowano 200 milionów, no to tych pieniędzy raczej na długo nie wystarczy. Więc to no jest tak. dobra informacja, ale dla tych, którzy szybko się postarają o uzyskanie takiego kredytu z dopłatą. Ale... To nie jedyna zmiana, bo też to jest dość dobra informacja, a gorsza jest taka, że też od nowego roku rośnie nam wymagany wkład własny. Co prawda... On rośnie on, systematycznie od, od... Tak, on co roku lat, jest podnoszony, roku. był mhm. 10, teraz jest 15, w przyszłym roku będzie 20%, ale też... A to już takie, koniec ma być. To tak. już ma być koniec. I też jest pewne zastrzeżenie, to znaczy nie we wszystkich bankach trzeba będzie mieć koniecznie w gotówce te 20%, bo w dalszym ciągu te banki, które teraz udzielają kredytów na, przy 10% wkładzie, one w dalszym ciągu będą ich udzielały, ale te, które teraz wymagają 15, będą musiały podwyższyć ten wymóg do 20, co w praktyce oznacza, no, teoretycznie nadal 10%, jeżeli ktoś ma, dostanie kredyt, tylko w większości przypadków, no to są jednak kredyty droższe. Dla przykładu najlepsza w ostatnim naszym rankingu oferta w ramach tego programu Mieszkanie dla Młodych, to jest właśnie bank, który wymaga 15% i on pewnie od przyszłego roku będzie wymagał 20%, więc jeżeli ktoś tyle nie ma, albo jeżeli dostanie dopłatę, pamiętajmy, że dopłata w większości przypadków to jest tylko 10%, jeżeli ktoś nie ma dzieci, dostaje 10% dopłatę, więc i tak musi mieć własne środki, nawet jeżeli dostaje dopłatę. Więc no, na to trzeba się przygotować w przyszłym roku, że, że więcej pieniędzy trzeba posiadać, nawet jeżeli dostaniemy dopłatę, żeby w ogóle dostać kredyt hipoteczny. No i trzecia zmiana, ona nie wejdzie od razu na początku roku. Jest w tej chwili trwają prace nad ustawą o kredycie hipotecznym, ona wprowadzi wiele różnych zmian i tutaj część jest pozytywnych, część jest negatywnych. To znaczy z tych pozytywnych na przykład zostanie ograniczona możliwość naliczania prowizji od wcześniejszej spłaty. W tej chwili banki zwykle po trzech, czasami pięciu latach dopiero przestają naliczać tę prowizję. Teraz będzie takie ograniczenie. Maksymalnie trzy lata, maksymalnie 3% i też to ograniczenie będzie powodowało, że bank nie tylko jak spłacimy kredyt wcześniej, na przykład wzięliśmy na 30 lat, spłaciliśmy po 15, to nie tylko przestaje nam po tych 15 naliczać odsetki, ale też musi nam zwrócić część prowizji, czyli jeżeli w połowie na przykład po 15 latach, to połowę prowizji bank będzie musiał nam zwrócić. No to bardzo atrakcyjny przepis. No tak, to, to, to są te korzyści. Jest jeszcze kilka innych, to znaczy więcej informacji, klient będzie dostawał reklamy, też będą musiały być dużo bardziej takie dokładne, żeby klient wiedział o co chodzi w tej reklamie, żeby nie został wprowadzony w błąd, ale są tam też pewne takie zapisy, które się pojawiły w ostatnim projekcie, które mogą mieć negatywny wpływ na na koszty, to znaczy, jeżeli klient chciałby przyjść na przykład do doradcy finansowego i po, poprosić o porównanie ofert, to w tej chwili jeżeli to robi, to nie płaci prowizji. Jeżeli zgodnie z tą ustawą z, czy z propozycją tej nowej ustawy, klient będzie musiał zapłacić takiemu doradcy prowizję bezpośrednio. W tej chwili oczywiście też płaci, tylko ona jest już uwzględniona w koszt takiego kredytu, więc to się zmieni, że klient będzie musiał zapłacić prowizję, więc w wielu przypadkach Polacy pewnie będą chcieli jak ich znam zaoszczędzić, no i nie skorzystają z porównania, tylko pójdą na przykład bezpośrednio do swojego banku. Proszę Państwa, to tu, tu zatrzyma... będzie pracowało dla klienta teraz, no. nie tylko dla. No, bank będzie to tak rzeczywiście, jeżeli klient przyjdzie Saj, i tak, będzie i chciał zapłaci. zapłacić, to, to, to rzeczywiście tak będzie, ale obawiam się tego, że wiele osób po prostu przyjdzie do swojego banku. A w przypadku kredytów hipotecznych, pamiętajmy, że to jest kredyt na bardzo długi okres, więc nawet niewielka różnica w oprocentowaniu, w marży, potem przekłada się na bardzo duże różnice w koszcie, więc no, to może spowodować. Jeszcze w powietrzu wisi pomysł stałego oprocentowania. No tak, to też jest kolejna jeszcze rzecz, Aha. kolejna propozycja. No i jeszcze jedna rzecz jest taka, że jeżeli klienci przestaną korzystać z usług doradcy, to nie tylko też będą, nie będą porównywali tych ofert, ale dodatkowo też banki będą ponosiły większe koszty, bo pamiętajmy, że ten proces rozpatrywania kredytu hipotecznego to nie jest jak w przypadku kredytu gotówkowego, jeden czy dwa dni, mniej więcej miesiąc trwa ten cały proces, więc to wymaga bardzo dużo pracy. No i bank w takiej sytuacji, jeżeli przychodzi do niego klient bezpośrednio, oczywiście musi mieć swojego pracownika, to wszystko generuje, kosz generuje koszty, więc niestety, ale może to się w konsekwencji skończyć tym, że też droższe będą te kredyty hipoteczne. Oczywiście wszystko zależy od tego, czy rzeczywiście wejdzie w życie ta ustawa w takim kształcie i też, gdyby tak się stało, jaką decyzję będą podejmowali Polacy. Ale warto podkreślić, że są tam i dobre, no i takie troszkę gorsze rzeczy. No właśnie niestety. chciałem już na, na sam koniec, bo mam minutkę pani Jarosławie zapytać, gdybyśmy chcieli to tak podsumować, to będzie łatwiej i taniej, czy drożej i gorzej? No właśnie, ty, są różne tutaj zmiany. Z jednej strony są te pozytywne, pozytywy, o których mówiłem, czyli znowu są dopłaty. Z drugiej strony trudniej o kredyt, bo większy wkład własny, niecałkowite zablokowanie, bo w dalszym ciągu kredyty nawet z 10% wkładem są dostępne, ale drożej, bo jeżeli ktoś w tej chwili ma 15%, no to albo będzie musiał dozbierać na przykład do 20, żeby mieć tą tańszą ofertę, tak. albo będzie musiał korzystać z tej droższej. Ale co, co można powiedzieć, że dla całego systemu bankowego to te wszystkie zmiany raczej są pozytywne, czy...? Dla całego systemu bankowego to myślę, że trudno to jeszcze przewidzieć, bo wszystko zależy od tego też, jak Polacy zareagują. To właśnie, mhm. zwłaszcza to dotyczy tego, jak szybko skończą się pieniądze na dopłaty, co spowoduje ustawa na przykład. No tak. Dziękuję bardzo. Tomasz Wrublewski, Jarosław Sadowski, Arkadiuszekierd i telefon pana Tomasza Wrublewskiego. Do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo, ważny bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Teraz, robiąc zakupy w Mediamarkt, otrzymasz od nas świąteczny papier do pakowania prezentów. Szczegóły u sprzedawcy.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 Tylko teraz w Biedronce świąteczne produkty w supercenach. Tylko dziś, 20 grudnia, dla klientów z kartą Moja Biedronka, soczyste pomarańcze. Jedynie 2,35 za kilogram. Tak, pomarańcze tylko 2,35. Biedronka. Codziennie nowe promocje. Codziennie niskie ceny. Mój telewizor ma 4K Ultra HD, Wi-Fi, USB i HDR. A mój daje prezenty. Jak to? Czytaj dalej. Wojtek i Renault polecają telewizory z prezentem? Kupując telewizor otrzymasz w prezencie aż do 15% jego wartości na drugi produkt. Kup telewizor Samsung 55 cali Ultra HD Smart TV HDR za 3399 zł i odbierz w prezencie aż 509 zł na drugi produkt. Sprawdź na Saturn.pl Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 19 grudnia, minęła 19. Serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. A w tym serwisie między innymi podsumujemy rozmowy o kryzysowej sytuacji powstałej w związku z piątkowymi wydarzeniami w Sejmie. Powiemy o śmiertelnym zamachu na ambasadora Rosji w Turcji. I o wyroku francuskiego sądu wobec szefowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Christine Lagarde. Najpierw spotkanie prezydenta z prezesem PiS-u i marszałkiem Sejmu, później rozmowa Jarosława Kaczyńskiego z premier Beatą Szydło od 13. Jedno spotkanie się kończy, zaczyna kolejne, ale skutki rozmów owiane są tajemnicą. Konsultacje mają związek z kryzysem parlamentarnym, który trwa od piątku. Posłowie opozycji zablokowali wtedy mównicę sejmową. Był to protest przeciwko planowanym zmianom w zasadach pracy dziennikarzy w parlamencie i wykluczeniu z sejmowych obrad posła Michała Szczerby z PO. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Po zablokowaniu mównicy przez opozycję marszałek przeniósł obrady do sali kolumnowej. Uchwalono tam, bez udziału części posłów opozycji, m.in. ustawę budżetową. Potem wydarzenia potoczyły się jak w kalejdoskopie. Nocne protesty przed Sejmem, blokowanie wyjazdu z budynku parlamentu i żądanie powtórzenia głosowań. Podobnie było przez cały weekend. W sobotę prezydent zadeklarował, że włączy się do mediacji, a następnego dnia odbył szereg spotkań. Najpierw z liderami opozycji, a dziś z marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim i prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Wieczorem z obu politykami spotkała się też w siedzibie partii w Warszawie premier Beata Szydło. Do tej pory nie wiadomo jakie ustalenia zapadły na obu spotkaniach. Jedyny komunikat to ten z wczoraj, kiedy rzecznik prezydenta Marek Magierowski informował, że Andrzej Duda zlecił ekspertyzę prawną dotyczącą piątkowych głosowań. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Być może o skutkach rozmów poinformuje sama Andrzej Duda. Prezydent będzie gościem telewizyjnej jedynki o 19.55. Do 6 stycznia mają być wypracowane nowe rozwiązania dotyczące funkcjonowania przedstawicieli mediów w parlamencie. Do tego czasu dziennikarze będą mogli relacjonować obrady, jak do tej pory takie ustalenie zapadło podczas spotkania szefów redakcji z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. Ja rozmawiałem z panem marszałkiem Kuchcińskim. Marszałek Kuchciński podtrzymuje twoje zarządzenie. Natomiast to, czy to zarządzenie pana marszałka będzie jutro o 10 przedłużone czy nie, to jest pytanie do pana marszałka. Marszałek Kuchciński poinformował z kolei na Twitterze po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą i szefem PiSu Jarosławem Kaczyńskim, że sprawa funkcjonowania przedstawicieli mediów w parlamencie pozostaje otwarta. A dziennikarze nie chcą zmian zasad obowiązujących ich w Sejmie. Mówił o tym po rozmowie u marszałka Senatu prezes Press club Polska Jarosław Włodarczyk.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 W ubiegłym tygodniu do mediów dotarło zarządzenie marszałka Sejmu, które miało ograniczyć miejsca, w których dziennikarze będą mogli popracować w parlamencie, a także zakres relacji. To zamykanie ust mówią politycy opozycji i kodu i przeciwko temu protestują od piątku przed Sejmem. Stany Zjednoczone potępiają zamach na rosyjskiego ambasadora w Turcji. Potępiamy ten akt przemocy. Ktokolwiek go popełnił, czytamy w oświadczeniu Departamentu Stanu USA. Według rosyjskiej agencji RIA Novosti ambasador Andrzej Karłow zmarł od ran postrzałowych doznanych w Galerii Sztuki w Ankarze. Gdy wygłaszał przemówienie, napastnik krzyczał zemsta i Aleppo został zastrzelony przez policję. Rzeczniczka rosyjskiego msz Maria Zacharowa oświadczyła, że to tragiczny dzień dla rosyjskiej dyplomacji i podkreśliła, że władze tureckie powinny przeprowadzić skrupulatne dochodzenie w sprawie zabójstwa Karłowa. Trzy osoby zostały ranne w strzelaninie w islamskim ośrodku modlitewnym niedaleko głównego dworca kolejowego w Curychu, poinformowała szwajcarska policja. Na razie nie ujawniono w jak ciężkim stanie są ranni i co było podłożem strzelaniny. Do osyryjskiego Aleppo zostaną wysłani międzynarodowi obserwatorzy. Będą mieli za zadanie monitorować ewakuację mieszkańców ze wschodnich dzielnic miasta. Decyzję o wysłaniu obserwatorów jednogłośnie podjęła Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jan Pachlowski. Dokument przygotowała Francja. Rosja na początku nie zgodziła się z jego treścią. Potrzebne były trzy godziny negocjacji za zamkniętymi drzwiami, aby wypracować kompromis. W tej chwili nie jest jasne, jak obserwatorzy mieliby działać. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych ma się w tym tygodniu zwrócić do rządu w Damaszku o wydanie zgody na przyjazd misji. Działania te mają zapobiec w zabijaniu cywilnych mieszkańców Aleppo. Chodzi tutaj o przeprowadzenie ewakuacji z dzielnic przejętych przez wojska prezydenta Bashara al-Assada. Ambasador z Syrii przy NZ uważa, że takie działania mają tylko zdyskredytować władze w Damaszku. W walce z terrorystami i mater propagandowy dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Francuski sąd uznał szefową Międzynarodowego Funduszu Walutowego Christine Lagarde za winną zaniedbania, ale odstąpił od wymierzenia kary. W 2008 roku jako minister finansów Francji zaaprobowała ona rekompensatę w wysokości 404 milionów euro dla biznesmena Bernarda Tapiego za kontrowersyjną sprzedaż firmy. Obrońca Christine Lagarde wolałby, żeby wyrok sądu był jednoznacznie pozytywny. Jest jednak zadowolony, że jego klientka nie trafi do więzienia. Została częściowo uznana za winną. Sąd uznał jeden z jej zarzutów. Potwierdzam jednak, że nie zasądzono żadnej sankcji. Pani Lagarde została zwolniona z kary. Była minister zaprzecza stawianym zarzutom, a jej obrońca zapowiada wniesienie apelacji. To był serwis Trójki. Sporty Michał I na początek piłka nożna na stadionie w Lubinie pachniało niespodzianką, chociaż z drugiej strony niewiele było widać. Z powodu panujących warunków po prostu zaatakowała stadion mgła. W ostatnim meczu ekstraklasy przed zimową przerwą zagłębie przegrywało 0 do 1 z piastem Gliwice. Goladającego prowadzenie strzelił w 23. Minucie Maciej Jankowski, ale w 44. wyrównał po pięknym strzale z wolnego Arkadiusz Woźniak. I tak właśnie zakończyła się pierwsza połowa, czyli remisem 1 do 1, druga właśnie się zaczęła. Zbliżające się święta na pewno nie będą miłe dla trenera Mariusza Rumaka. Został zwolniony ze Śląska Wrocław za zbyt słabe wyniki drużyny. Śląsk w ostatnich pięciu meczach zdobył zaledwie punkt. A skoro o piłce, to Antoine Griezmann został najlepszym piłkarzem we Francji mijającego roku. Ale chyba nic z tym dziwnego. Z reprezentacją doszedł do finału Euro, został tam królem strzelców, a z Atletico Madryt grał w finale Ligi Mistrzów. Z drugiej strony może być trochę zły na swojego wielkiego konkurenta, Cristiano Ronaldo, dlatego, że w obu tych finałach Ronaldo okazał się lepszy od Griezmana i to on wygrał Mistrzostwa Europy, a także po raz kolejny Zdobył Ligę Mistrzów. Kłopoty w Paris Saint-Germain ma za to Grzegorz Krychowiak. Cała drużyna krytykowana jest za słabą grę, a dziennikarze wyjątkowo mocno krytykują postawę naszego pomocnika. Dziennik L'Equipe, powołując się na informatora w drużynie, twierdzi nawet, że część piłkarzy uważa Krychowiaka za zbyt słabego na PSZ. No ale może to właśnie zmobilizuje Krychowiaka do lepszej gry. A na koniec, tak jak zapowiadałem dwie godziny temu, Alberto Tomba i jego 50. urodziny, choć to jeden z najbardziej znanych Alpejczyków w historii, Włosi przez wiele lat wypominali może nie jest góralem, bo bo urodził się pod Bolonią, no i nie tylko to mu wypominali. Był smakoszen, najlepiej czuł się przy stole i nieustannie walczył z nadwagą. Jego masywna sylwetka atlety stała się znakiem fabrycznym. Tomba ma na swym koncie trzy złota olimpijskie i dwa tytuły mistrza świata. Wycofał się w 1998 roku po igrzyskach olimpijskich w Nagano, które dla niego zakończyły się fiaskiem i kontuzją. Wielokrotnie powtarzał, że nie znosi, jak nazywa się go Tomba la Bomba, w czym przodowała włoska prasa, a niekiedy liczy mu się zarobione pieniądze i kolejne narzeczone. Kiedy tego nie wytrzymywał, potrafił pobić kolejnego paparazzo, czym narażał się na gniew przełożonych. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. No ale tak muszę przyznać, że właśnie to spotkanie z Tombą kilka lat temu w Waldifiemy w Trentino. Wiesz, takie są barierki oddzielające, metalowe, oddzielające na przykład zawodników od, od dziennikarzy i Tomba La Bomba, czego nie lubi. Stał przy tych barierkach, nie chciało mu się iść dookoła, więc dwóch nóg wybił się i te półtora metra do góry wyskoczył, przeskoczył barierkę i sobie podśpiewując, podwiezdując poszedł Dirtami. dalej. Nie, bez narta, ale to i tak było efektowne. Dodam jeszcze, że sport za dwie godziny i że no, będzie o czym mówić, bo zaczynają się za dwie godziny właśnie derby Liverpoolu, czyli Everton kontra. Liverpool, a te mecze zawsze. O, tam się sporo dzieje. Wieczorem i w nocy w całej Polsce pochmurno, do tego gdzie niegdzie mgły. Niewielkie opady możliwe na Podlasiu, a nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura w nocy od plus 1 stopnia nad morzem do minus pięciu na Dolnym Śląsku. Jutro pochmurno na wschodzie, możliwe przelotne opady deszczu. Na Podlasiu i na Pomorzu Gdańskim do tego mgła. I temperatura wyrównana od plus 1 do plus 3 stopni. I taka pogoda jak jutro utrzyma się prawdopodobnie do świąt włącznie. Trójka. Program trzeci.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 Teraz w MediaExpert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Niskie ceny. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Płyta dla dzieci i Zybyry.